Cześć, zanim zaczniecie słuchać dzisiejszego podcastu, kilka słów wyjaśnienia i przeprosiny. Niestety przez pierwsze 30, około 40 minut mieliśmy problemy techniczne, więc dźwięk niestety jest dość, mówiąc szczerze, okropny, dość wątpliwej jakości, za co bardzo serdecznie przepraszamy. W tej chwili udało się to już zdiagnozować, w następnych podcastach będzie zdecydowanie lepiej, ale całe szczęście spotkanie z naszym dzisiejszym gościem Drwa trwa prawie 3 godziny. Poruszamy kilka bardzo ważnych tematów, więc przebrnijcie przez te pierwsze 30 minut. Potem już jest normalne audio, bez żadnych problemów, bez gliczy i warto naprawdę posłuchać naszego spotkania w całości. Również na, w okolicach 30 i 45 minuty mamy dwie ucinki audio, to były problemy ze streamem z przyczyn dostawcy internetu, także tutaj również... Przepraszamy, ale nie straciliście nic, bo to były akurat momenty, w których próbowaliśmy kwestie techniczne jakby naprawić, żeby wrócić z powrotem na live'a. Także zapraszam do słuchania. Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil Gawin i tradycyjnie Marcel Wojtków, czyli poro podcast. A Dzisiejszym naszym specjalnym gościem jest ten oto człowiek, czyli Jerzy Drozda Junior, zwany Maltanonem, Ci, którzy go znają, to wiedzą kim jest, ci, którzy go nie znają, pewnie dzisiaj go poznają, bo sobie pogadamy o życiu, pieniądzach. O życiu, o śmierci, a no zrobię tak? tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Także mam nadzieję, że nas wszędzie widać, wszędzie nas słychać, dajcie znać na YouTubie, Facebooku, bo tam nadajemy na żywo, tak na początku przypomnę, że nadajemy na żywo, tak jak mówię, na Facebooku, na YouTubie, po zakończonym streamie na motionfreaks.pl ukośnik poro pojawi się podsumowanie odcinka ze wszystkimi linkami, nazwami, tytułami rzeczy, o których mówiliśmy i pojawi się również do pobrania wersja audio oraz linki do serwisów podcastowych, na których będzie można nas odsłuchać, jeśli nie chcecie na nasze gęby patrzeć. To tyle, jeśli chodzi o kwestie techniczne. Także może zanim zanim powiemy zanim pogadamy sobie o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia w naszej branży, to może zaczniemy od tego... W kilku słowach, Jerzy, powiedz, kimże jesteś dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, kim jesteś? No może, bo jest ulubione pytanie. <głos> Lepiej będzie jak wypowiedź, no bo może wy macie jakiś obraz, który, który będzie jakby spójniejszy, bo ja to jestem we wszystkich miejscach w swojej głowie. głowie tak? Tak? Jakby, jakby robię, robię szkolenia, szkolenia, robię produkty, gadam, robię y projekty wizualne, ruchome ruchome obrazki, tak? te co mhm. wy robicie. Czyli czasami komercha autora, a czasami taki, taki projekt, przez który o którym na przykład nie mogę mówić przez pewien czas, to mm -hmm. nie wyjdzie, a czasami projekt, przez który nie mogę nigdy Gdy powiedzieć, bo, bo to był outsource, który nie powinien się zdarzyć, więc nic firmy nie wydaje, nie może się przedszedł nie wydajeła, więc coś do grupy deski, deski, różne rzeczy się zdarzają, więc chyba taki, e, taki koszyk, że jak, jak coś się mogę dotknąć, Możesz kląć i. jak ktoś się to, przyszedł to przyszedł do mnie, do mnie przy, przy, bo nikt innego nie zrobi. Więc no. niestety no. <grych> jest, jest, jest taki no. taki.. <grych> fajny, bo się bo jakby nie nudzę, i nie wypalam i to, to jakby daje wyzwania, wyzwania teraz tak na jakiś czas. Szkolenia tak uwielbiam, bo się okazało bo robię szkolenia bardzo, bardzo często. I no tak, no, jakby nie zastanawiam, a co by robił za rok, nie mam pojęcia. Może coś innego mnie zainteresuje. Na razie się zatrzymałem na tym i tak jest. Okej, dobra. Marcel, chciałbyś ty może powiedzieć? Krótko? Kim jest Jerzy? Poza tym, co już powiedział? Nie, ja. No, może, może, może w komplementu. Ja dzisiaj i... jestem łasny na komplementy. Miałem ciężki dzień. Jedziesz. Okay. Ja pamiętam, kiedy poznałem Jerzego. W sensie Jerzego nie poznałem tak osobiście, tylko poznałem jego pracę. Mm -hmm. e... To, jeżeli się nie mylę, był. E... To na pewno nie było forum After Effects, ale coś mi Była się świeta, że prawdopodobnie. 1980. Nie, nie. O dziwo, to było, to było forum hmm, Video Copilot. O, okej. Okay. Na ktoś Forum to pilota mnie poznałeś. Mało. Znaczy poznałem. Znaczy patrzę. dowiedziałeś się o mnie, rozumiem. Ale na Forum. O, bardzo, ktoś, bardzo, bardzo wątpię. Jakich... Chociaż przyznam się, miałem ktoś tam. No, właśnie jakieś pluginy albo skrypty. Miałem tam ze dwa posty, w sensie nie pytania, tylko odpowiadałem gdzieś tam, bo jak czytałem te wszystkie bzdury, które oni tam odpisywali, mhm. to, to, to normalnie mi się nóż w kieszeni otwierał. Mówię, nie, no muszę uratować tych ludzi. <laughs> I, I tak po prostu to zrobiłem, że trzeba, trzeba ich tam mhm. uchronić przed, przed, przed błędem i przed ignorancją, więc parę razy się tam odezwałem na ten forum, ale... Bardzo, mm. bardzo w nietypowym miejscu powiem ci e, gdzieś tam mm. dosyć, Nie, ktoś to, wrzucał, wrzucał linki do twojej strony, bo tam były e, jakieś skrypty, odeł, te skrypty pobrałem, a potem wszystko uh -huh. wtedy ej przecież w tym kolezie z Polski uh -huh. to był pamiętam mój taki pierwszy pierwszy kontakt, a potem pierwszy raz jak cię spotkałem to chyba było na targach fotowideo w, w Łodzi. Tak mogło być, tak na targi fotowideo jeżdżę w zasadzie co roku od jakiegoś czasu i w tym roku również będę to w tym roku później chyba jakieś w pod koniec kwietnia, chyba. Nie, się... Nie dzisiaj no było. Zawsze, zawsze było jak tak lekko zimno, było, czyli marzec mi się kojarzył. Jakoś tak. I to było zawsze w tym momencie, kiedy również był w Stanach NAB i, i po mhm. prostu mnie to ruszało, bo patriotyzm się we mnie odezwał w pewnym momencie i stwierdziłem: Dobra, na razie odstawiam te anglojęzyczne um, tematy i może zrobić coś dla rodaków. No i tak zostało. Um, i, i, I teraz postaram się wrócić do tego. I zawsze mnie to że. Mm, no tutaj wszyscy się mnie spodziewają na tych targach w Łodzi, a bym sobie pojechał na ennej jak tam pojadę, no to nie wrócę na czas, tara, tara, tara, i, e, i tyle. Poza tym to było w momencie, kiedy, jeszcze, kiedy już jakby zacząłem, moja widoczność w anglojęzycznym świecie zaczęła spadać, mm -hmm. więc hm, jak pojadę, to może nie do końca będą wiedzieli, że co ja, chociaż koledzy tam są, oni wiedzieli, zaraz by mnie wywindowali, ale nie o to chodzi. Więc dobra, zostanę sobie w kraju i, mm -hmm. i pójdę. A no, no i jeżeli jest, teraz też pojadę. Czekaj, w, roku, w tym roku, w tym roku, pojedziesz na y, do Łodzi. Nie nie na, na, na nie, nie, no, nie, nie, do Łodzi, do Łodzi. Do Łodzi, do Łodzi na sobie do roku obiecuję, że w, w tym roku, roku pojadę na na co roku się e kupić. Spakować walizkę, nie, Najpierw to, najpierw to muszę, muszę żywić żywić stronę, stronę na nowo, na nowo po prostu jest wstydliwie martwa jak to zrobię co? i trakcję zacznę zyskiwać na nowo, to może wtedy pojadę znowu. Nie, wiesz co, ja, ja odnośnie strony mam, mam do ciebie pytanie i nie, nie możesz tego powiedzieć, ta twoja strona jest w pełni żywa, tam średnio 2 trzy razy w tygodniu pojawia się zalew kilkunastu jakichś spamowych artykułów w różnych dziwnych językach, także ty nie możesz Aj. mówić o tym, że ta strona jest martwa. Ta, to prawda, to prawda. Co, coś na niej urosło, zdecydowanie coś tam no, tak. żyje. Tak. Zwłaszcza, zwłaszcza pigułki na powiększanie przyrodzenia. No też. Dokładnie, ale o tym to może zachować. Ale treści opowiadamy. są cały czas, jakby treści, te, które są wideo, tam cały czas są aktualne, tak. robione kurczę, 15 lat temu, ale cały czas są aktualne. Ile razy nie widzę jakieś pytanie gdzieś na jakichś forach, które tam obserwuję, mhm. i tak myślę, kurde. Na co ten cały wysiłek? Przecież ja o tym gadałem 15 lat temu, a ci teraz odkrywają Amerykę na nowo, bo ktoś zrobił gorszy tutorial to o tym samym. I mówię, o co chodzi? Tłumaczy źródło. To jest dobry materiał. No ale no cóż. To jest z drugiej strony takie bardzo uh, uskramniające. Uh, tutaj, ja niestety mam taką, Niestety, znaczy, niestety, często myślę po angielsku, tłumaczę na polski i mówię coś zupełnie innego. Powiedziałbym Hamling. Co w naszym tłumaczeniu by znaczyło raczej od pokory, czyli upokarzające. Natomiast upokarzające to jest negatywny termin, mm. a ja bym powiedział uskramniające może jakby przypomina okay. mi, żeby, żeby jednak mieć taką pokorę i świadomość, że nie wszyscy muszą wiedzieć, z kim gadają, i że przez to, żeby nie było przez tyle czasu, to wyrosły ze dwa albo ze trzy pokolenia afterowców, VFX-owców, tych wszystkich innych ludzi. Którzy nie mieli kompletnie ze mną styczności. To jest zupełnie normalne przecież, tak. To jest zupełnie normalne i to jakby przypomina mi. Okej, okay, ja po prostu robię swoje. Mm -hmm. Naprawdę już mam. E, stety, niestety ten wiek, że naprawdę mnie to wisi i powiewa, po prostu robię co do mnie należy. Ci, którym się podoba, przychodzą i polecają i wracają. Mm -hmm. Ci, którym się nie podoba, niech se idą do Kramera albo gdzieś indziej <śmiech> i po prostu tam <śmiech> robią to, co im się podoba. No i to jest dobre podejście, wiecie co, przepraszam was, tak zmienię trochę temat, strasznie nas podobno, strasznie źle nas słychać na no, ja też dostaję zbuku. takie informacje. nie wiem z jakiego powodu, także słyszymy, Czyli, że Kolega Bomber, Bomber pisze, pisał, że nas słabo słychać, pozdrawiamy Bombera, mm -hmm. Pozdrawiamy Bombera, co się dzieje, że nas słabo słychać, co transmisję nie ogląda, masz, to jakieś problemy techniczne są. Ale wiesz co, nie, to Jerzy, tym razem to chyba twoja wina, bo ciebie słychać po prostu jak... Znaczy, ja ciebie słyszę bardzo dobrze, ja ale w streamie, bardzo dobrze. w streamie idziesz po prostu w taki mocno zniekształcony sposób, taki elektroniczny głos masz, jakby jakiś zasięg siadał albo coś takiego. Uuu. Nie nadajesz przez jakieś... No to jeżeli ty mnie dobrze słyszysz, to znaczy, że moja łączność, moja lokalna jest dobra, bo do ciebie głos dociera, więc no, jeżeli tak. ty rozsyłasz to dalej, to od ciebie musi być jakiś problem. Albo od Facebooka znowu coś Albo zamówi. od Facebooka, może, nie albo mi się, Facebook. może im się nie, nie podoba, i po prostu niski, męski fonetny głos. Aryzmatyczny. Zuckerberg jest zazdrosny, na Jerzego i. <śmiech> tak. Tak, <śmiech> dokładnie, tak, dokładnie. Dokładnie. <śmiech> <śmiech> Dobra, słuchajcie, to może tak, bo ja w tej chwili widzę też jeszcze jedną małą techniczną tutaj niedoróbkę, z którą chwilkę powalczę, a może pogadajmy sobie, zanim przejdziemy do, do takiej rozmowy o życiu i w ogóle, o tym, co się w, w ostatnim tygodniu wydarzyło. Marcel, to ja zacząć... będę nie słuchał, bo ja w zasadzie jestem tak u, u, umoczony, umoczony, złe słowo. Tak jestem mm. głęboko we wszystkich tematach, które robię, że kompletnie nie mam pojęcia, co się dzieje na świecie, o ile okay. nie usłyszę gdzieś z wiadomości rozbodni na mm. sobie, więc ja będę słuchał tylko. Mm. No dobra, e, Dobra, to może zacznę tak lajtowo, jak miał być lajtowo to zaczniemy lajtowo i e, zaczniemy trochę od rozrywki, ale też będzie o animacji, e, czyli powiemy sobie parę słów o grze komputerowej, okay, konkretnie tak. o grze, która wyszła pod koniec zeszłego roku, e, jest po prostu związana z Polską, czyli Wiedźmii Wojna Krwi, okay. nie wiem czy ktoś słyszał o tej grze, miał przyjemność grać? To jest ta taka platformówkowo podobna... To jest, są takie hirosy. Takie taki rzut izometryczny, nie? Dokładnie, dokładnie. Okay, tak, ja widziałem, o gdzieś pal. Widziałem, grałem nawet chwilę, taka no, Sympatyczna i tam jakby też Gwint co chwilę wyskakuje, że trzeba... Właśnie zamiast z kimś to walczyć, to generalnie gra z nim w karty, jakby w porządku. Gwint, w ogóle sukces nad sukcesy jest po prostu cudowny. W ogóle znacie historię Gwinta, sobie, że tak się wtrącę w newsy. Że, czy że, czy że.. to książki, czy to z CD Projektem? Z CD-pa, CD no, Że jakby tego Gwinta miało generalnie nie być, bo zrezygnowano z kości w trójce, które w dwójce były po prostu... No, no, no... Nic nie dodawały do, nic do gry. A tam jakaś mała grupa chłopaków stwierdziła nie, mamy świetny pomysł, no, karcianą grę, musimy ją dodać, bo coś tam, coś tam. A były dwa czy trzy dni przed jakąś tam główną wersją, czy przed releasem w ogóle, nie pamiętam, nie chcę, nie chcę skłamać. Ale generalnie na ostatniej... Na ostatnią chwilę tego gwinta zaimplementowali. Generalnie legenda głosi, że była, była taka, taka sytuacja. Dobra chłopaki, słuchajcie, macie, macie zajarkę na to, więc spoko. Jeżeli w dwa dni dacie radę to zamknąć, opędzić, oprogramować, wsadzić i zrobić to robimy. Jak nie, no to sorry, klamka zapadła. I się spieli i teraz w ogóle gwint. Taki sukces. Niektórzy ludzie to przecież grają w Wiedźmina tylko dla gwinta. Jakby jak gwinta się nauczył grać, to a tam misje poboczne, a tam te yy, nie smoki, tylko wiwernej i te wszystkie inne, idziemy, żadne trole, idziemy grać w karty, po prostu zbierać karty. No ale przy, przyznaję rację, to gra strasznie wciągała, w sensie, że ja też spędziłem wszystkie turnieje e, ograłem, e, wszystkie karty zebrałem, spędziłem nad tym, nie wiem, z dobre 20% gry. E, no ja zacząłem ja z... grać w ogóle z 150 pierwszą godzin. Kartę, której, której, którą, pierwszą kartę, którą można zdobyć jest w pierwszej grze w gwinta, jaką odbywasz chyba. I jak jej nie wygrasz, to generalnie już się potem nie dostajesz. Ja, jak sobie zdałem sprawę z tego, już inwestując setki godzin w, w pierwszą rozgrywkę, to mówię: o, o, to, muszę, to muszę, muszę drugą. Będzie New Game Plus, kurczę i jedziemy. Je? I, i, I teraz tylko Gwint. Dobry, ale też nie zabrałem wszystkich. Okay. i ten, ale tak jeszcze nawiązując do naszej, mm -hmm. naszej branży, to grama całkiem fajna, animacja. W sensie. Są to animacje takie komiksowe. Ale jak już zaczyna się coś ruszać, to mamy takie, jakby one były wymodelowane w 3D. Coś Bo są tak wymodelowane jak w 3D. Są w, modelowane w 3D i jest y albo projekcja zrobiona grafiki dwuwymiarowej artystów, Grymy? albo... Też tak właśnie e myślałem, e Ewidentnie, rigi 3D i y y y no... Pięknie to wygląda, tak. Pięknie, Super to wygląda. Nawet, nawet same trailery w, w, w Wiedźminie te oryginalne też były. Wyglądały jak taki prosty After 2D, 2,5D, tak, kartki były rozłożone w 3D. Ale tak naprawdę to wszystko były projekcje i, i było to widać w niektórych momentach, jak kamera tak leciutko dojeżdżała i widać, że wychodzi z jakiegoś zagięcia kawałek kolczyka na uchu, którego wcześniej nie było widać. Eee, I widać naprawdę prawdziwą głębię. To są tak subtelne rzeczy i sprawiają, że potem ludzie się pytają, jaki plugin to zrobił. Więc, więc, więc to jest to. Z tego w ogóle wziął się mój pierwszy mem w życiu, jakiego zrobiłem. Na Maltanonie na, na Facebooku można go jeszcze znaleźć. Był, był taki czas, kiedy ten mem z Batmanem i z Robinem chodził bardzo mm. popularnie. Że Robin coś mówi, a Batman go pierze w twarz, nie? Mm -hmm. Więc zrobiłem, zrobiłem polepszyłem troszkę jakość tego, walnąłem dymek, że robin mówi ooh, that looks awesome! What plugin did you? I po prostu Batman, learn to fucking animate. I to jest po prostu błęda tego wszystkiego. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy temacie gier i projektu, to no. ostatnio. Z tego, co widziałem, nie wiem, z dwa, trzy tygodnie temu chyba jeszcze było to ogłoszenie. City Projekt szukał mu designera. Także jak ktoś jest, nie wiem, ktoś, czuje na siłach, jest chętny, to. Podej... Słyszałem, że tam się fajnie przy filmie pracuje, to polecam sprawdzić to. Sam sprawdź. Coś mówiłeś no, o przeprowadzce, na... więc może wiem. Ale nie, nie, w sensie nie, nie na pewno nie w najbliższym. Okay. E, dobra, czy lecimy dalej z tematem? Bo w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o, o tej antologii, ta, która pojawiła się na Netflixie. No, e, Dead love and, no Robot. and Robot. robots dobrze to jest, że, że, że nadrobiłeś. No właśnie tak, nadrobiłem. Ja, wiesz co? Nadrobiłem, obejrzałem i jak dla mnie nadal, jeśli chodzi o obrazek, najciekawszy jest ta trzecia, trzecia, trzecia część, której ty nie widzisz. Trzeci, trzeci film, którego no, nadrobiłem, tu rani, nadrobiłem. czy coś takiego tam. Żadnych uciecz. spoilerów, spoilerów bo ja jeszcze muszę mieć czas, żeby to obejrzeć. Ale obejrzeć. też no. Trailery i wszystko też, też widzę. Obrazek ładny, mm. trailer fajny, nazwa genialna. Jeżeli tylko jest sam robot z nazwy, to już będzie dobrze i, i po prostu, no ale jestem, jestem za ciekawy, ale to może znaleźć czas, żeby obejrzeć. To się, to się bardzo szybko ogląda, bo no, są bardzo krótkie formy hmm. tak naprawdę, tam najdłuższa chyba jest ostatnia ta rosyjska produkcja, która ma pięć. No, no właśnie, właśnie, są chyba ze 15 po po minut. Czyli to jest A, kilka, no, nawet pewnie no, kilkanaście. 18 dokładnie. Tak. 18? 18 krótkich filmów, tak, do 20 minut. Okej, okay, tak, tak, tak, tak. I wiesz bomba. co, ja tam, I jeden wieczór można skonsumować. Absolutnie tak. I tam mm -hmm. są, tak jak widziałeś w trailerze, są naprawdę wykorzystane no, wszelkie możliwe chyba techniki. Począwszy Formy, od takich tak, płaskich, mm. infografikowych sytuacji, skończywszy na jakichś mock-upach w pełnym 3D i innych. I tutaj, jeśli chodzi o... Bo ostatnio rozmawialiśmy, widziałem tylko pierwsze trzy... Trzy animacje, teraz widziałem już wszystkie, i nadal, moim zdaniem, najlepszą, tak jak mówiłem wtedy, nadal jest ta trzecia, mimo że obejrzałem już wszystkie 18. Jeśli chodzi o obrazek, choć o, jeśli chodzi o obrazek, wszystkie są bardzo ciekawe, a jeśli chodzi o scenariusz, jogurt u mnie po prostu zwyciężył. Jogurt. Ja, ja, ja, Świat opadnowane przez jogurt mówiąc tak w tak dużym skrócie. Nie, I nie, moim moim, moim to jednak chyba będzie to ten, ten który, który wyglądał wygląda tak jak jest video. Eee, to z, z, co A, by tak, było. Gdyby. Z, co by było gdyby, tak? Szere. Z historią Hitlera, z, z, jakby z, z różnymi scenariuszami, gdyby Hitler wcześniej z, jakby zginął zmarł. No też jest ciekawe. Ja się zająkałem, gdy no, mówiłem bez spoilerów. Okej, okay, dobra. Ale to, <laughs> nie, to nie jest nawet spoiler, to jest No dobrze, to, no ale przynajmniej. Znajmy cokolwiek Ale, nie, nie e, okay. Wracając do tej animacji numer 3, ja też je nadrobiłem. Mm. E, i powiedzieć, że stylowo, w sensie styl, jest bardzo podobny do tego, mm. co niedawno mogliśmy oglądać w Spider-Man Into the Spider-Verse. Trochę, tak, trochę e, tak. W sensie, że mamy też taką klotkującą animację. E, do tego mamy ono ma jak, jak coś się dzieje. W sensie jak są na mm. przykład drzwi zamykane, to mamy czas albo coś takiego. Mm. I też mamy dużo takich właśnie wstawek komiksowych, gdzieś tutaj gdzieś coś się dzieje, to, to mamy jakieś kreskowanie, kreskowanie albo kropkowane tło, tak zwany hafton. Dużo z fajnych zabiegów. Podejrzewam, że to w jakiś sposób mogło być inspirowane na no, Chociaż z drugiej strony też podejrzewam, że oni trochę wcześniej zaczęli to, to tworzyć. To nie, nie wiem, że tak Jakieś osoby zaangażowane, które pracowały na początku przez Spider-Wersy, to robił, Nie wiem. W każdym razie no to stylowo, jeżeli chodzi o taki kierunek artystyczny, to bardzo podobne to, to, to, Potem to, to Spider Wers. Mówię to już piąty <tuszy> raz. <tuszy> Ale powiem szczerze, że oprócz właśnie tej animacji, o jest ostatnio tej Oliśnicy, która była y -hmm. inspirowana wyraźnie animacjami y -hmm. Disneya, przynajmniej tak, ja takie y -hmm. odniosłem. to Tak, to trochę tak miało y jakimś Mulanem albo y -hmm. czymś, tak, tak, tak. Y -hmm. Y -hmm. To wtedy dwie chyba, y chyba, chyba pod względem, względem atrakcyjnym bardziej się podobały. Y -hmm. Znaczy mówiąc krótko, w największym skrócie, jeśli ktoś się interesuje animacją, czy ich oglądaniem animacji, czy, czy, czy, czy robieniem animacji, naprawdę warto, w obrazku świetne. Trochę męczące gdzieś tam, gdzieś tam na poziomie na poziomie. scenariuszowym, pewnej powtarzalności, ale w obrazku naprawdę spoko. Czy, Czy można można, można, można wspólne wspólne motywy, który macje koty, koty, koty, na przykład. Koty są fajne, jeśli słuchają koty, koty, więcej kotów, kotów nigdy nie, nie jest za, za dużo. Okej. <głos> Niech ci będzie. Nie, nie łapiesz referencji? Nie o. Przykl, czuję się, czuję się, czuję się czuję ugodzony. Się, wiesz co, mnie nie łapię. No, no wiesz wie co, to, to w takim, to takim razie dla wszystkich niezorientowanych w temacie polecam coś, polecam, coś co ostatnio co z przykrością, przykrością sobie zdałem sprawę, sprawę, sprawę, że to jest, to jest chyba zesprawa. mój najlepszy tutorial, jaki zrobiłem, który, który jest totalnie parodią i jest totalnie prześmiewczy. Wpiszcie sobie na YouTubie, oczywiście po naszym podcaście, nie teraz, bo zaczniecie śmiać się i nie będziecie słuchać o tym, co mówimy, Piszcie, Piszcie sobie, sobie na YouTubie sekrety, sekrety ekspertów, ekspertów Photoshopa, Photoshopa, jak, jak zarabiać, zarabiać na kartkach świątecznych. świątecznych i Piszcie wszystkiego się dowiecie. O, widzisz, to ja tego nie widziałem, to szczerze. No. powiem szczerze. Powiem ci tak, tak wierzę, bo gdybyś widział, to, to by ci zostało, zostało w pamięci okay. na okay. zawsze. Okej. Okay. <laughs> Dobra, czy coś jeszcze o, ty, o Death Robots, loven Robots chciałeś dodać? Marcego. Nie no, właśnie myślałem, że na jakąś głębszą myśl od ciebie i jakąś nie, dyskusję, co, ale że się zgadzamy Nie, w nie analizy głębokiej A jak, nie jak cera, właśnie, opisał, ja może Właśnie, ja tak. E... nie widziałem, więc nie chcę spoilerować. Zresztą no, to ja ja to, ja tylko, też nie widziałem. Zero spoilerów. Zapytam tylko, jak ci się podobała animacja stworzona przez Platyge Image? To była ta z, z rybkami. Wiesz co, no, Okej, okay. jakoś mi... Nie wiem, jakoś mnie nie przekonała bardzo. No okej, okay, no. Mi się wydaje no właśnie, że pod względem artystycznym była całkiem, całkiem spokojna. Nawet scenariusz by nie był taki Myślę, że on był taki inny niż cała y y y reszta. Znaczy wiesz co, mnie właśnie jakby, gdybym widział tę animację jako, jako a, tylko i wyłącznie tę animację, pewnie bym miał m, dużo więcej lepszych słów do, wy, do wypowiedzenia na jej temat, niż gdy widziałem jej w gąsz, ją w gąszczu wielu moim zdaniem lepszych animacji, o tak. Takie jest moje zdanie. Emil dostaje, dostaje informację, że jest tra tragedia i pogłosy u mnie i u Jerzego. Okej. Okay. Kurde. Hmm. E, tak, nie wiem, jesteśmy nieprzygotowani. Dzisiaj po z Emilem ustawiliśmy OBSa, żeby, żeby czyli na to wszystko poradzić. Ale, hmm. ale to prawdopodobnie nie jest już wina od nas. Obstawiam, że to jest albo wina. Czyjeś no, czy internet, jakby. Hmm. Nawet nie załatwi. wina internetów. Podejrzewam, że tu jest wina Skype'a, jak zawsze. Możliwe, że Skype, bo tutaj ten, ten, ten, ten, ten, ten NDI protokół, z którego korzystamy, jest protokołem w wersji beta, więc no, może nie działać. okej. Okay. Znaczy może nie do końca działać, także tutaj nie, tu może z tego, A, z, tego widzisz, z tego to trzeba tego było powiedzieć, bym ja coś napisał na szybko, no. No widzisz, no to będziemy następnym razem następnym wiedzieć. Następnym razem, dobra. tak. Dobra, słuchajcie, bo do, dobra. W każdym razie, jeśli, jeśli nas na Facebooku źle słychać, przełączcie się na YouTube'a, na YouTube z tego jest tego co wiem, słychać nas lepiej. Z jakiegoś powodu. No a. Facebook widać czegoś nie lubi tutaj. Więc, więc więc zerknijcie. A jeśli się okaże, że naprawdę jest bardzo ciężko z odsłuchaniem nas nagranie zaraz po spotkaniu lub jutro z samego rana pojawi się na motionfreaks.pl kośnik poro, nie, czyli na... O ile Marcel, tu... Marcel wcisnął rekord, no. e, Tak, o ile Marcel wcisnął rekord i ja wcisnąłem rekord, bo takie tutaj sobie robimy podwójny backup, więc na pewno będzie... I tak trzeba audio. robić, słuchajcie, Backup backupu po backupie. Dokładnie. To, tym, to jest dobrze. Dobra, słuchajcie, newsy, jeśli chodzi o newsy, takie bardzo szybkie podcasty, o których wspominałem, których, których słucham, których słuchamy w sumie Marcel też brocastu słucha Dwie zmiany, znaczy dwie rzeczy. Pierwsza, anglojęzyczny podcast Brocast, Brograf się nazywali, w tej chwili nazywają się Mograf podcast. Więc jeśli się zmieniło logo, zmieniła się nazwa, to jest nadal ten sam podcast, to nie jakby kontynuują swoją robotę. Dwaj i którzy to prowadzą. Więc, więc jeśli ktoś chciałby zacząć ich słuchać, a nie może tej nazwy starej, czyli Brocast, Brograf, znaleźć, to to Mograf Podcast to jest dokładnie to samo. I drugie podcast, na który zapraszałem, polski podcast o projektowaniu graficznym, Popatrzmy Podcast. Niestety okazało się w zeszłym tygodniu, że mieli swój ostatni odcinek 60 swoich, swojego podcastu i to będzie już ostatni odcinek. także ja Jeszcze nie nadrobiłem tego odcinka. Możesz zaspoilerować, dlaczego kończą działalność? Właśnie nie było zbyt mocno wyjaśnione. Jedyne, jedyne co, co, co powiedzieli to to, że kończą. Z tego względu prawdopodobnie, znaczy to, to zasugerowali, że no nie są w stanie prowadzić podcastu podcastu jakby, chyba tam, nie wiem, ktoś się z nich przeprowadził gdzie indziej. Nie wiem, może nie wpadli na to, że można prowadzić to online, tak jak my teraz robimy. No shit, I... Emil, ty jesteś gdzie? Przypomnij mi. Ja jestem w Radomiu. No właśnie, ja jestem w Warszawie, Marcel... Pod Kaliszu, tak No, No, jak... Da się, da okay. się. Dźwięk trochę nawala z tego, co, z tego, co słyszymy, ale my się słyszymy dobrze, więc jakaś inna technologia tutaj nawala, więc wszystko się da zrobić, no i to. Dokładnie, no w każdym razie no taki, taką decyzję podjęli, ale mimo tego, że zakończyli, warto starych archiwalnych odcinków posłuchać moim osobistym zdaniem, ale no jeśli oczekuje się więcej niż te 60 odcinków, które jest, no to popatrz się nie doczekacie. Tak. tak, popatrz podcast, oni są na SoundCloudzie i na pewno na, na Facebooku ich znajdziesz. Pół godzinki, Ej, na trzymaj, a na Spotify'u też są. Pół okay. godzinki trwa każdy odcinek. No i o projektowaniu graficznym gadają głównie. Ja powiem, że, że, że przesłuchałem parę odcinków i myślę, że był naprawdę super ten podcast. Ten ja żałuję. Zżał, zżał, żałuję, że, że się skończył, no ale i tak mam do nowego jeszcze prawie 60 odcinków. To... No, to takie podcastowe newsy, jeśli chodzi o mnie. Coś jeszcze z newsów, Marcel? No, nie wiem, został jeden odcinek. Nie wiem, chciałem poczekać aż obejrzę całość, ale prawie skończyłem. Umbrella Akademii. Ja widziałem tylko trzy lub cztery odcinki, więc tylko na ich temat mogę się wypowiedzieć. Ale możemy chwilę pogadać. Ja też też mówił, żeby to obejrzeć, i też jeszcze nie miałem okazji. To jest coś tam o jakichś superbohaterach dobrze kojarzacie? Ale to jest taki inny superbohater. Okej, dobra. Znaczy, jak dla mnie nie wiem, Marcel, nie wiem, czy kojarzysz, Jerzy, serial Misfits. Te z nazwy tak, tylko. Okej, okay, no, to, no to jak dla mnie, Umbrella Academy to jest takie łagodniejsze Misfits. Ja bym powiedział, że no tak. to jest takie połączenie Misfits-Watchmen trochę? A ja bym powiedział, że to jest takie dużo łagodniejsze Misfits. I no to mi to, braku... to na mi pewno. Brakuje, to znaczy, mi, mi brakuje tego hardcore'u właśnie trochę w tym, w tym serialu, bo jest potencjał i trochę mi Ale trochę. nawet jest aktor jeden z Misfits. Tak, no, ten który się przebierał w sukienki. A, tak, racja, tak, tak, grałby. masz rację, masz ten rację, rację, tak rację. Tyle, ile to masz, rację ja. masz rację, masz rację, Ale nie, o tym serialu, pierwsza rzecz, mm. mi, która mi przychodzi do głowy, mm. sekundkę, ja sobie jeszcze tutaj wygoogluję. Mm -hmm. Chcę znaleźć imię i nazwisko, bo kiedyś sprawdzałem, ale niestety ja nie mam zbyt dobrej pamięci do imien i nazwisk. Okej. Okay. Chociaż no stałem, się, stałem się aktorów znać, ale muszę powiedzieć, że aktor, Aiden mm -hmm. Gallagher, ten, który gra numer 5. Mm -hmm, mm -hmm. W sensie, że dzieciak, który ten gra dorosłego, tak. tak. Mm -hmm. nie, wiem, nie wiem, nie ma Oscaru za seriale, ale ja myślę, że on dostał, powinien dostać pierwszą, pierwszego Oscara na świecie za grę w serialu aktorską. To, co on okay. robi w tym serialu, to jak, jak on gra mimiką, jak potrafi dobrze udawać dorosłego mężczyzna, ale jest naprawdę dzieciakiem. Mm -hmm. To, jak on się potrafi uśmiechnąć, tak, że ci krew e, się mrozi w żyłach, no to mm -hmm. jest jakiś mistrzostwy świata, nie? To jak on gra tam, to naprawdę to jest. Jak on dorośnie, to będzie jeden z lepszych y, aktorów. Albo skończy jak McKalekalkin. No, miejmy nadzieję, że nie, ale naprawdę, naprawdę potencjał, potencjał nimi Okej. Okay. No nie, no, na podstawie tych odcinków, które widziałem, masz rację. Tutaj on najbardziej się wysuwa na, na prowadzenie. No, ale znaczy, jeśli chodzi na podstawie tego co widziałem. Efekty mm -hmm. specjalne mał... serialowe ja są ok, są bardzo ok. O. I u mnie, moim zdaniem, tutaj ścieżka dźwiękowa. Soundtrack wygrywa. Tak. tak jest, jest, Może i originalne utwory, i te, które są tam, dobrane, Dobra, tak. tak. To to jest jakieś... Wiesz, no mamy Queenów, Radiohead, i lidera, Simon. Ale... po prostu... Fajna, fajna splejka, naprawdę się to wszystko trzyma kupy, naprawdę jeśli chodzi o soundtrack, to naprawdę jest to fajne i, i chyba już nawet się pojawił gdzieś tam do, do, do, do kupienia soundtrack. No, no, tak Podejrzewam, że, że, że od, od razu raz różne seriale. Seriale. Bardzo możliwe. Ale co, jeżeli mhm. Chodzi, mhm. O chodzi o łatwę scenariusz, to tam, tam też że takiej stronie jest jakieś, jakieś skomplikowane. No, mówię, nie widziałem do końca, ale, ale, ale widziałem większość, okay. do obejrzenia. Mamy to dosyć, to wydaje mi się, że jest fajne mm -hmm. eee, Ale film. Nie bo też nie widziałem. Wszystko. Nie, nie, nie, nie, nie, nie eee, To co z tym w tym serialem się ja też żywi, ja chyba najbardziej, co, co przyciągam do, do tego serialu, to są relacje między postaciami, i postacią, jak, jak postać na napisane. Mm -hmm. Nie, nie, nie, nie samo, samo nie tylko samo, samo to, bo, bo ten film, film serial nie, nie, oszukujmy nie oszukujmy się, głównie pole na relacjach między postaciami. Nie, nie, nie na, nie na stwierdzeniu tak tak historii. Tak przepraszam, y, Marcel, przepraszam, y, Jerzy, tak, jednak tak. jakiś, tutaj jakieś, z jakiegoś powodu jakieś echo, je, echo idzie przez, twoją, przez twoje audio, bo w momencie, gdy Marcel mówi, to w twój potencjometr y, skacze równo z Marcela potencjometrem. Nie, pytaj, pytaj się mnie, ja mam mikrofon podpięty pod wjazdem pod pod mikrofonu, mikrofonu słuchawki ok. na nie ma siły, żeby mikrofon zbierał to, co ja słyszę, więc to musi być potencjometr. nie, nie, masz słuchawki, więc to na pewno nie. No więc właśnie, więc właśnie więc to musi być w ustawieniu audio. Masz monitor włączony czy nie? Nie, nie, nie, monitor jest wyłączony. Wyłączony masz monitor, okej. A wracając do tematu, dobre postaci piszą się same w sensie dobrze wymyślona postać już się mm -hmm. sama. Wiele postaczenie napisałem, napisałem, napisałem parę zaledwie, więc jakby mówię ja z bardzo małego doświadczenia, ale ja za to popartego doświadczeniem osób, które no, robiły to przez lata. Tak. Jak musiałem napisać pierwszy mm -hmm. scenariusz, musiałem, jak chciałem napisać pierwszy scenariusz, nie, nie mając zielonego pojęcia ani żadnego formalnego wykształcenia w tym kierunku, to, to przeczytałem wszystko, co było do przeczytania na temat pisania scenariuszy, co mogłem znaleźć po czym e, nie, nie rozumiałem, rozumiem, dlaczego, dlaczego takie zasady sobie tam ludzie pomyślali, dlaczego, dlaczego tak się przyjęło, przyjęło że tak się robi albo tak, tak się robi, się mhm. e, więc, więc po prostu wziąłem to tak na tak klatę, mówię, mówię okej, okay, nie, nie rozumiem, rozumiem. piszę Pisz tak, jak to mówią, to może się dowiem, się dowiem po drodze. drodze. Dobra, y, przez chwilę nas nie było, mam nadzieję, że nikt nie zniknął, z tych, którzy nas oglądali i słuchali. E... Możesz jeszcze wrócić do tego, o czym mówiłeś. O, dzięki, no. miałem taki, taki wywód, ale mnie to, to tak wybiło z rytmu, że może teraz nie, nie wiem. Mówiłem, że generalnie backstory jest i ważne i że trzeba takie rzeczy wymyślać na postaci, nawet jeżeli nie widzimy na nich bezpośredniego zastosowania jako wątek o w ogóle. Czyli przykład, zaczynamy, oglądamy postać, opowiadamy jej historię od wieku lat 30 do 31 na przykład. Ale jeżeli wymyślimy sobie, że ten człowiek, Właśnie w przedszkolu miał, miał ksywkę Noga i wychował się w tym i w tym miejscu i że miał fajnego wujka i złego dziadka, na przykład cokolwiek. Jeżeli takie rzeczy wymyślimy, to nawet nie wiemy, kiedy one nam się mogą przydać. Kiedy piszemy hmm. taką postać i wchodzimy w jej osobowość i jakość, to, no nie oszukujmy się, na pewno skoro wymyślamy takie rzeczy, nie na pewno, można założyć, przypuszczać, że skoro piszemy takie rzeczy, to w jakiś sposób gdzieś tam wewnętrznie coś w podświadomości nam działa, że jesteśmy w stanie się w tą postać wczuć, bo żeśmy ją wymyślili. Mhm. I ta postać nagle zaczyna żyć swoim życiem. Ona zaczyna chcieć rzeczy, których chce, zaczyna mówić rzeczy, które ta postać by powiedziała. I potem jak piszemy, tak po prostu, mhm. o, chcę, żeby ta postać teraz powiedziała to i to, bo to jest ważne dla historii, i napiszemy to zdanie lub stworzymy sytuację mówimy nie, no ta postać by tego nie zrobiła. Ten gościu czy ta gościuwa by tak nie zrobili, nie powiedzieli, nie zachowaliby się w ten sposób. To nie pasuje I dzięki temu te postaci są autentyczne. I widać to bardzo, ale to bardzo wyraźnie, kiedy następuje coś, co bardzo często widzę w filmach e... no, amatorskich generalnie, tak? mhm. chociaż w profesjonalnych, również, w profesjonalnych również. Kiedy ktoś ma jakiś pomysł, ma jakiś jeden świetny pomysł i chce mm -hmm. zrobić film na temat tego pomysłu. Ma... Zróbmy ekstremalny przypadek, tak? idziemy w ekstremum, żeby zakoloryzować i podkreślić jakby e, ten, ten mechanizm. Mm -hmm, mm -hmm. Ktoś ma jedną świetną scenę wymyśloną i żeby zrobić film, to musi zbudować wszystko dookoła tego. I w pewnym momencie musi te wszystkie rzeczy powymyślać. E, budują cały film, które mają historię, które mają prowadzić do tego dokładnie momentu, mm -hmm. I jeżeli oni zostawią ten moment, a przez ten czas, kiedy pisali postać, ta postać w ogóle zmieniła swój charakter i ten moment w ogóle tej postaci nie pasuje, to jedyna właściwa rzecz, żeby to zrobić, jedyna właściwa rzecz, jaką można zrobić, to się pozbyć tej sceny. Mhm. A oni niestety tego bardzo często nie robią. Często na zajęciach z, z, z montażu i ze sztuki filmowej mówię, że jeżeli coś nie mówi nam czegoś nowego, nie opowiada nam nowej historii, nie daje nam nowej informacji, Niczego nie wnosi do tego, co oglądamy, no to powinniśmy to z, ze sceny, z mm -hmm. filmu, z montażu po prostu wyrzucić, wyzbyć się tego. Tak samo z rekwizytami, ze wszystkim. E, pewnie e, większość naszych widzów, którzy są teraz z nami, widzieli e, Janusza montażu, jak go tak kojarzę, tego co rapuje i. Tak, śpiewa, tak, tak, tak. tak, tak. E, fantastyczny człowiek, jak ktoś mi to podesłał, to po prostu ja mówię, wiecie co, moi drodzy, jak zajęcia prowadzę, wiecie co, ja sobie widzę na fajka, puszczę wam coś, nie? I mm -hmm. generalnie on tam śpiewał o świetle punktowym i o cięciach i o ciągłości ruchu i że e, jeżeli nie zmieniasz planów albo nie trzymasz ciągłości ruchu i przekroczysz tą oś filmową, to widz, chociaż nie rozumiesz zasad, to i tak wie, że spieprzyłeś, nie? Czy tam zjebałeś, to mm -hmm. powiedział, przepraszam. No więc to, tada! I to, I to jakby dociera, i jakby to, to, to, to, jest, to jest mega fajne. Idzie po prostu do, do sedna sprawy w prostym, w prostym języku. Mm -hmm. i, I dokładnie o tych rzeczach mówi. I tego się trzeba trzymać po prostu. No to prawda, akurat jeśli chodzi o Janusz Filmu, chyba jakoś tak. Jakoś nie, tak. Czy tam, tak. Czy Janusz Rapu jakoś tak, nie tak wiem. Tak, tak, tak, tak, tak. To naprawdę tak jak, tak jak, jak mówił, bardzo, bardzo, konkretne, bardzo konkretne rzeczy bardzo fajne bardzo I takie uniwersalne fajne. prawdy tak mm -hmm. naprawdę no to jakby nie, nie, nie trzeba nie trzeba być e, filozofem i przeczytać wiesz, 30 książek na ten temat żeby wywnioskować że ok jeżeli mam e, światło to to jeżeli postać mi idzie w tą stronę mm -hmm. no to nie mogę w następnym ujęciu dać żeby szła w drugą stronę jakby to ja. jest e, jeżeli ktokolwiek się chwilę nad tym zastanawiał i chwilę myślał że u chciałbym robić filmy to dostrzeże te rzeczy. I to jest to samo, co mówię bardzo często o książce... Tylko, przepraszam, przepraszam, przerwę ci, tylko mm -hmm. właśnie w tym jest problem, że właśnie większość ludzi się nie zastanawia i nie myśli o tym, jak gdy tak, chce ale robić ale wiesz co, większość nie musi. Mm -hmm. I jakby tutaj, tutaj wchodzimy w taki temat... Dobra, szukaj. wrócę do tej myśli za chwilę, przypomnij, mm -hmm. bo, jak, bo jak ja wchodzę w dygresję, to się mm -hmm. potem gubię sam. Mówiłem, że, że na zajęciach często mówię o książce Disneya, Um, znaczy nie Disneya, tylko tam przez animatorów Disneya zrobioną, mm -hmm. uh, Illusion of Life okay. uh, i tam są zasady animacji, w których jest 12 pryncypiów animacji, 12 zasad mm -hmm. animacji, które my wszyscy jako widzowie znamy, czujemy. Gdybym was zapytał, co się dzieje ze strusiem wiatrem nie ze strusiem pędziwiatrem, z kojotem, który go goni mm -hmm. i wyleci ze skarpy, to wszyscy powiedzą, no o co, on jakby będzie biegł w powietrzu, Potem poczuje nogą, że nie ma gruntu pod nogami, spojrzy, zobaczy przepaść, spojrzy w górę, pożegna się z nami i dopiero zacznie spadać. I grawitacja mm -hmm. w kreskówkach nie działa, dopóki postać się nie skuma, że nie ma gruntu pod nogami. Mm -hmm. Jakby wszyscy to wiemy. Mm -hmm. tak? Natomiast oni te rzeczy intuicyjne, które animatorzy przed nimi robili, spisali, zastanowili się, dlaczego to działa, dlaczego nie działa. Doszli do bardzo dobrych wniosków. Jak się to czyta, no to tak, no pewnie, oczywiście, oczywista sprawa. Natomiast to jest Biblia animatorów nie bez powodu, dlatego że um, często gdy ktoś nam wyjaśni, dlaczego rozumujemy tak, jak rozumujemy, to rozumujemy bardziej mhm. po prostu. I to, jest, I to jest to. I widzisz, i zapomniałem, jaki był ten drugi wątek, w który chciałem teraz wejść, więc twoja rola, żeby mi przypomnieć, albo zostawiamy temat, idziemy dalej, albo widzów, może ktoś wie. Właśnie, niech, to, niech nam widzowie przypomną, bo yy, tak, ja powiem szczerze, odpłynąłem chwilę słuchając ciebie i, i tutaj gdzieś zajmując się obserwowaniem kwestii technicznych, mhm. więc, yy, więc niestety niestety... Yy... Uciekło nie mi pamiętam co, co chciałem powiedzieć, ale szukajcie. No, zaczęliśmy od tego Illusion of Life. Ty coś skomentowałeś i ja chciałem. A tak w ogóle, to weszliśmy do Umbrella, Umbrella Academy. O, tak, ho, ho, zaczęliśmy od tak. Umbrella Akademii. To za daleko, to za daleko. Tak jest. Ym, wiecie co? To może, znaczy, to, do, do, bo ty jak rozumiem, jest, że nie widziałeś Umbrella Academy. nie, nie, nie, nie. nie, nie. Mhm. Dobra, to... Yy, to do sobie o, sobie o tym. tym. Okej, okay, to do ciebie, Marcel, pytanie. Yy, a widziałeś Doom Patrol? Przynajmniej jeden odcinek? Czy tylko trailer? Yy, to to znaczy, to, znaczy, widziałem trailer, ale, ale słyszę tak, tak dużo, dużo złego, złego o, o tym serialu, serialu, że stwierdziłem, że szkoda mojego życia i sobie to. opuściłem. Zwykle robicie, robicie prawie, coś, coś, słucham tak tych tylko ty seriale, seriale oglądacie ja się nazywa Live Work Balance. Ja ci ja, ja Ja wracam do roboty i i i To jest, jest Live work, work Balance w moim live w tym momencie. Okay. O, no i dzięki no no z wami oczywiście. No dobra, skoro nie widziałeś Doom Patrola, to, to, to, to nie pogadamy o nim. Ja widziałem no, trailer ale, no, no, nie bardzo dwa odcinki. No, no, no, ale powiedz, Czy to, nie, myślałem, no jest zdecydowanie, zdecydowanie gorszy, to prawda. Znaczy e... no, no, jest... ja tak, pojrzałem cały, cały sezon Titans na Netflixie hmm. eee, i odcinek hmm. z Patrolem hmm. chyba mi się najbardziej podobał. Okej. Okay z tych wszystkich odcinków. Tynków? Dlatego, dlatego że, że tam był Doom Patrol, Patrol bo lubię, lubię... wersję. Mm -hmm. Ale no sam, samego serialu Titans nie oceniam zbyt dobrze. Okay. E, Także ja słyszałem, że, że tutaj ten Doom Patrol jest też niezadowolony. Nie, nie słyszałem, że niby te dalsze odcinki są lepsze, ale e, ile, ile, ile, ile z tego jest prawdy, to nie potrafię powiedzieć. Tak, że tak, czekam, że, czekam na twoją mnie teraz. Okay. A ja się, ja się tu, tu, palę tu palę książką, książką, bo, bo jestem numnym posiadaczem tejże Biblii Animatorów. Uh, Illusion of Life, wielgachna księga, ciężka, pięknie wydana. Można ją jeszcze dostać, bo są wznowienia w najróżniejszych słuchajcie, wydaniach. W takich bardziej wiernych oryginałom, w mniej wiernych oryginałom, gdzie, gdzie, gdzie można znaleźć jeszcze pierwsze jakieś tam reprinty. Więc generalnie mm -hmm. ceny wahają się od 200 zł do 2000 czy 3000 zł. Więc no, bardzo różnie. Ja na swoją czekałem długo, chyba z miesiąc lub więcej, mm -hmm. bo no to nie była taka, w cudzysłowie, byle jaka kopia. Bo jakby no troszeczkę z namaszczeniem do tej książki oczywiście, można, mm -hmm. można, kupić, można kupić taką wersję normalną, która wiecie, treści ma te same oczywiście, więc jakby wartość jest dodana, natomiast no jak ktoś ma sentyment, no to musi wydać pieniądze. No. <laughs> No to nie, raczej bym, raczej, raczej bym celował w te dolne, dolne rejestry, czyli bliżej 200 zł niż kilku tysięcy jeśli bym szukał tej książki. <grych> no, ja no ja się nie, nie przyznam, za ile no. okay. przyszła. przyszła. Okay. I jaka I to jest to jest jeszcze jest, jest, no. jeszcze, jest, jeszcze, jest <grym> yy, druga <grym> książka. Animator Survival nie, Kit. A, książka też wyszła parę wersji. Z tego co książka mhm. uh -huh. uh, uh, z uh, tak, z kasetami wideo, tak, z VHS-ami. Tak, to tak, vhs, tak, VHS Dokładnie. O, o to mi chodziło o VHS-ami, ona ponownie też w całkiem wysokiej cenie kolekcjonerskiej chodzi. Uuu, jak chcesz coś na pradę kolekcjonerskiego, to poszukaj sobie, ja bo powiedz... jeszcze gdzieś można znaleźć. Nawet inaczej, nawet na YouTubie można znaleźć um, przechwycone ze starych VHS-ów mhm. um, nagrania. Brian Maffitt, Wiecie, kto to jest? Ja chyba nie. Uuu, no człowiek ze świata aftera. Dobra, zaraz was oświecę. E, jak Brian Maffitt robił e, Total Training, to jest ten człowiek, który dobra, założył Total Training, okay. w czasach After Effects'a, który uh -huh. był na dyskietkach 3,5-calowych, uh -huh. były kasety VHS z tutorialami, gdzie on robi rzeczy, które do dzisiaj, jakby zobaczył obecną użytkownik, to mówi, kurde, jak to jest, to to się da zrobić? To były, to były takie rzeczy. Cudowne, cudowne, cudowne sprawy. Niestety niektórych efektów, których on tam używał, których ja również używałem, zostały pochowane w nowych Afterach. Zazwyczaj After mówi, mm. że U, w tej wersji będziemy usuwali ten efekt i albo zastąpimy go nowym, albo coś tam innego się stanie. Mm -hmm. W wersji, której z CC, nie pamiętam której, generalnie w jednej z tych, gdzie zaczęli zmieniać silnik renderujący bardzo mocno, mm -hmm usnęli jeden z najpiękniejszych i najbardziej niedocenianych efektów, jaki był w Afterze i najbardziej chyba nieużywany, bo nikt go nie rozumiał. Podobnie jak CC Composite. Mm -hmm. uh, efekt, poczekaj, FX Time Blend. Mm -hmm. Ja pierdził, To był efekt, który pochodził z paczki Psycore FX, czyli te, które mają CC mm -hmm. w nazwie na początku, które kiedyś trzeba było doinstalować do Aftera, ale one przychodziły z Afterem razem z instalacją. Uh, i to był efekt, który robił coś tak dziwnego w afterze, jakby hakował, powiedzmy, pamięć ram, w której był trzymany obrazek, który widzieliśmy w kompozycji w tym celu, żeby, mówiąc bardzo prostatko, robić echo tego, co było widoczne w oknie kompozycji zamiast mhm. liczyć, co byłoby widoczne. Aha, okay. Czyli robił feedback, robił dosłownie feedback, robił sprzężenie zwrotne mhm. i gdy się nakładało ten efekt, jeszcze w starych wersjach Aftera, dostawaliśmy komunikat. Uwaga, ten efekt jest mocno niestabilny, używać na swoje niebezpieczeństwo, za każdym razem, na swoją odpowiedzialność, gdy zakładaliście ten efekt, dostawaliście ten komunikat z samego pluginu. Mhm. Mówię, uwaga. To jest eksperyment, ja zajebiście, ale nie bierzemy odpowiedzialności jak wam monitor wybuchnie w twarz. I to było po prostu, jak to zobaczyłem, mówię o, tu się będzie działo coś spoko, trzeba się tym zainteresować. Cudowny efekt. Mam jeszcze chyba na Eduwebie zdaje się. Uh, jedna sesja, taka live, którą robiłem chyba się nazywa Zadyma mm -hmm. i to zdaje się było robione w ostatniej wersji Aftera, gdzie ten efekt jeszcze był natomiast jakby ktoś bardzo chciał to można się ze mną skontaktować na fejsie i mogę wam powiedzieć, jak ten efekt na nowo odblokować, bo on oczywiście w Afterze jest, ale ma zaznaczoną taką flagę, która się nazywa Hidden czyli że jest schowany, nie znajdziecie nigdzie pliku, ale musi tam być dla kompatybilności wstecznej, więc można w teraz zmusić, żeby ten efekt znowu był używany. Chociaż nowy silnik renderujący go nie lubi, więc może wybuchnąć dwa razy. nowy silnik renderujący nie lubi wielu rzeczy, więc... Niestety, nie lubię między innymi również Ray Trace'a, który nadal uważam, że jest o niebo lepszy od silnika renderującego Cinemy. Mhm. Nie mylić samą z oczywiście. Natomiast no ja pierdzielę, ja rozumiem chęć połączenia Cinema 4D z After'em. Mm -hmm. Tak naprawdę dużo za późno się Adobe z nimi dogadał. Cinema zawsze mówiła, ok, my robimy motion graphics w 3D, a After robi motion graphics w 2.5D, Pożegnijmy się, tak? Mm -hmm. I po prostu świetną robili integrację od samego początku. No i teraz się Adobe z Maxonem jakoś tam dogadali i widzę potencjał w tym, że starają się wprowadzić ten silnik cinema 4D do użytku takiego codziennego, jeżeli chodzi o 3D w afterze. No ale litości. Jakby po pierwsze jest to na CPU, nie mhm. na GPU, bez wsparcia karty graficznej. Nie działa motion blur. Motion blur. Mogę okay. przeliterować. Okay. Motion blur nie działa w tym silniku renderującym. Coś dość nie działa, uwaga, głębia ostrości w kamerze. Mhm. Okej. Okay. E, nie działa refrakcja, e, czyli przezroczyste elementy, które pr załamują mm -hmm. światło. E, refleksy chyba działają, no i tam cała masa innych rzeczy nie działa. Array Trace? A Wspieranie GPU, działa motion blur, działa głębiej ostrości, działa refrakcja, czyli transparentne, szklane, wodniste mm -hmm. obiekty. Wszyst I działa wszystkim ultra mega szybko. I tak e, troszeczkę zacząłem... Pisać taką aplikację, która to włącza, oczywiście na pc Innymi nie marnuje czasu na systemy, na które czasu marnować nie warto. Więc na PC-ach, na Windowsach to wszystko działa elegancko. Będzie buza, Będzie gumno buza, wiem. Chcę, no, żeby to się na czasie podziało. No to była prowokacja po prostu. Wszystko. Generalnie, no, cóż, no programuję tylko pod Windows, pod Maca po prostu nie wiem, jak to zaprogramować. Mógłbym to zrobić pod Maca, ale nie wiem. W każdym razie dzisiaj przeprowadziłem eksperyment w ośrodku mhm. szkoleniowym i do tej pory stosowałem to na dwóch czy trzech komputerach, bo dopiero co to napisałem w zeszłym tygodniu mhm. i działa. przynajmniej działa. Zadziałało na ośmiu komputerach pracy, więc odpaliłem aplikację, after powiedział o o, o, o, zostaw moją nerkę, ale wymieniłem mu nerkę, wstawiłem zastawkę do serca i nagle wszystko, co wcześniej nie działało, zaczyna działać, mimo że RayTrace mówi, że stary, a ja już jestem nierozwijany i nie wiem o co mm -hmm. ci chodzi. Jak coś zmusi, kliknie się w odpowiednim miejscu, odpali się aplikację, to RayTrace zaczyna działać. I po prostu miałem takie cudowne szkolenie dzisiaj z tego powodu, bo mogłem pokazać rzeczy, których nie mogłem pokazywać, nie wiem, od roku czy, mm -hmm. czy, czy, czy dłużej. I po prostu miałem godzinę na temat tego, jak ten system renderujący jest lepszy e, od tego, który jest w, z, z Cinema 4. d no, Po prostu. Mm -hmm. Bomba. Ja powiem szczerze, wiesz, co to akurat odnośnie tego, jak Adobe różne rzeczy wyłącza, to najczęściej nie mówią, nie mówią o tym, co będą wyłączać. W tej chwili. W... Teraz tak. Wiesz, no ale to jest machina. To jest machina, to jest korporacja, to jest biurokracja. I to nie jest to, że oni nie szanują użytkowników, bo bardzo, bardzo starają się użytkowników szanować. Zawsze to jest przecież. E... Mhm spółka, gdzie możesz, akcje możemy kupić, no więc tak. generalnie użytkownicy, e, którzy kupują te akcje, shareholderzy tak zwani, mhm. no niestety są osobami, które również decydują trochę na ten temat, jakie decyzje podejmuje firma, a nie co programiści chcą zrobić, albo co użytkownicy lub programiści użytkownicy, którzy tam pracują, chcieliby zrobić. Niestety oni nie mają takiej dużej siły przebicia, a użytkowników, którzy nie do końca wiedzą jak, albo co, albo po co, albo w ogóle czy coś mhm. zrobić. Niestety ich jest najwięcej, bo zobaczyli fajną czułówkę na YouTubie, mówią o, o, też chcę taką czułówkę. Wpisują w Google, wyskakuje im, że After Effect, potem szukają jednego tutoriala w sieci, jak zrobić taką zajebistą czułówkę, jak zrobić Shreka. Nie? i zostają mm. tutorial 5 minut i myślą, że to jest wszystko. Nie, wiesz co, tu, tu, je, tu, tu jest kwestia, tu jest kwestia yy, niestety OBS. Znaczy nawet nie OBS, a tylko tego prowadziła albo Właśnie tego MDI. nie mów okay. nic, yy, Jerzy, mów. Yy, no właśnie tak mi się wydaje, okay. że albo Skype albo OBS. któryś z tych dwóch. Dobra. A patrząc po tym, jak nam dzisiaj OBS wpłatał yy, figle, to obstawiam OBS. Wszystko jest możliwe niestety. Bez obrazy, panowie, ale za każdym razem, kiedy słyszę użytkownika obwi obwiniającego oprogramowanie, to jestem przekonany, że to jest wina że to jest wina użytkownika. Zawsze. Za każdym, kurczę, jednym razem. Jestem przekonany, że coś gdzieś jest przełączone, o czym w ogóle nie wiecie, że jest przełączone, bo teraz po raz pierwszy macie chyba trzy osoby gadające w ten sposób, nie? W tej nowej serii. Tak, to prawda. Więc więc prawdopodobnie gdzieś coś działa. Może w, sy może w systemie macie włączoną tą opcję, że i sygnału i to... Knoci całą resztę. Te problemy się potrafią nawarstwiać po prostu. Nie wiesz co? Więc ja w tej zawsze, chwili... zawsze obwiniam użytkownika, okay. a, nie, a nie oprogramowanie. Wiesz co? Nie, w tej chwili już doszedłem do tego, co, jest, co było problemem, jeśli chodzi o audio, bo o ile NDI nadaje strumień obrazu osobno, czyli osobno no. nadaje ciebie, no, osobno nadaje Marcela, to strumień audio podaje na jednej ścieżce. Okay. Czyli w momencie, kiedy mam uruchomione i ciebie i Marcela jako, Aa, rozumiesz, to wtedy go dubluję. I dopiero w tej chwili to, do, to odkryłem wchodząc w zaawansowane ustawienia. Rozumiem. E, no, także no, no, no widzisz wina użytkownika, a nie no, Skype'a. Nie no, oczywiście, nie no no, jakby nie poznałem, nie poznałem do końca tego, jak funkcjonuje protokół Jasne. NDI, także tu absolutnie. Moi drodzy i, i, i rozmówcy, i widzowie uczymy się wszyscy cały czas, więc e, następnym razem będzie znacznie lepiej. I umieramy Za każdym drugimi. razem będzie lepiej. Profesjonaliści tak zawiedli więcej radzy niż wyście próbowali, więc jakby szacun trzeba mieć. Do prób. Tak jest. Słuchajcie... Dobra. Słuchaj, Jerzy, bo, tak, bo zacząłeś o swojej stronie godzinę mówisz temu. O, tak, godzinę temu. Mówisz o, wielu, <laughs> mówisz, o wielu, mówisz o wielu swoich projektach, programach i innych takich rzeczach. To teraz do Ciebie jedno pytanie. Pierwsze, w lipcu 2018 roku popełniłeś taki wpis na, na swoim na swoim, znaczy swoim fanpage'u Maltanon, przepraszającym, że, że ogólnie ci, którzy wiedzą, to wiedzą, że tam jakieś miałeś problemy, nieważne, jak rozumiem, pewnie jakieś prywatne sytuacje, no ale tak. że zaniedbałeś strony, zaniedbałeś grupę, zaniedbałeś użytkowników i że przepraszasz, i że wracasz, i że ruszasz, i że będzie działać, tak. I czy coś możemy wiedzieć więcej na ten temat? Bo Możecie nie... wiedzieć więcej. Było, było wszystko bardzo mm. ładnie dopięte na ostatni guzik. Okay. Strona miała ruszyć na nowo w grudniu zeszłego roku, okay. ale um, po stronie... No nie chcę oczywiście dewelopera obwiniać, bo mm -hmm. wykonał bardzo dobrą robotę. Natomiast gdzieś tam coś nam się, wiecie, no, życie, życie interweniuje w różnych miejscach, mhm. a ja miałem bardzo wąskie okno czasu, w którym mogłem się tym na 100% zająć. Okay. A teraz niestety nie mam takich okien, gdzie mogę się na 100% tym zająć, więc cała sprawa się znowu przedłużyła, prawie że o rok niestety. Mhm. Żeby uruchomić tą stronę na nowo, ja muszę mieć miesiąc wolnego, kompletnie miesiąc, że nikt mi nie zawraca dupy o nic kompletnie, mhm. nic ode mnie nie chce i żebym z głodu nie umarł w tym czasie. Więc, e, bo niestety mam, mam tak, że ja nie potrafię robić po kawałku. O, mhm. dobrze, to dzisiaj sobie wejdę i jakiś jeden pościg tam poprawię literówkę. Mhm. No nie, jak siadam, to muszę zrobić od początku do końca. Jestem okay. nałogowcem, więc ja wszystko podkręcam na dwunastkę generalnie w skali do dziesięciu. Tak? Więc mhm. jak, już się po, jak już przeznaczam czas, to muszę przeznaczyć ten czas w stu procentach. Mhm. I no, dwie godziny na to nie wystarczą, na to potrzeba dużo czasu. Przewidując również czas na to, że coś się spieprzy po drodze i będę musiał coś po innego poprawić, coś trzeba będzie zmienić. Więc mhm. tego czasu na razie nie mam. W każdym razie strona nowa mhm. już jest na serwerze deweloperskim. Okay. Jest zupełnie na nowo napisana customowa strona Wond z WordPressem, którego uwielbiam cały czas, mhm. ale miałem tam parę rzeczy, które eksperci WordPressowcy, mhm. którym dzisiaj jest każdy, kto kurczę potrafi template zainstalować, to po prostu przykre, znowu choroba YouTubeów. W każdym razie jest totalnie customowy system zrobiony mm -hmm. przez bardzo zaprzyjaźnioną, zaprzyjaźnioną firmę, która potwierdziła swoje profesjonalne podejście okay. w moich oczach w ten sposób i dla, z tego powodu są zaprzyjaźnieni ze mną, bo po prostu zawsze szanuję ludzi, którzy mają zapał i chcą jak najlepiej dla siebie i mm -hmm. dla innych, <śmiech> więc się lubimy. Dlatego mhm. nie będę nawet słowa złego mówił. Natomiast y, to jest gotowe i ja po prostu teraz, ja nie mogę znaleźć tego okay. miesiąca, no trzech tygodni takiego wyizolowanego czasu y, kompletnie, żeby uruchomić to na nowo. Mhm. Dodatkowo ostatnio się dowiedziałem pewnej informacji, która na razie jest tajna z tego, co wiem. Ze strony Adobe, więc nie mogę jej dokładnie powiedzieć, mm -hmm. ale to jest coś, co się przyczyniło, niestety, do spadku energii i chęci okay. w ostatnich tam tygodniach czy dwóch tygodniach. Niektórzy wiedzą, że pracowałem nad takim systemem, pluginem czy czymś tam, który miałby odmienić życie afterowców. Mówisz o espresso? I, I nie wiem o czym mówię. I, okay. I się dowiedziałem, że generalnie do czasu, kiedy ja to skończę mm. i do czasu, kiedy będę mógł opublikować to na stronie, czyli do czasu, mm. kiedy jeszcze strona będzie zbudowana, mm. to bardzo prawdopodobnie coś podobnego zostanie zaimplementowane tak po prostu. jak to się zdarzyło również w przypadku sinemy. robiłem pewien produkt dla sinemy. Kiedyś tam do nich odezwałem jeszcze za czasów, kiedy byłem aktywny w tym anglojęzycznym języku. Mm -hmm. To były chyba czasy, nie wiem, R12 czy R11. mówię, cześć, to ja, ja tam czasami coś za dobym robię. I tak widzę, że ta cinema to taka fajna. I to w sumie może bym sobie poklikał trochę i zobaczył co dam radę wymyślić. oni, stary, to ty? Pewnie. I daj mi licencję. Mm -hmm. e, taką, która no niestety tylko na jeden rok była ważna. Ale masz na rok, baw się i jak coś fajnego zrobić, to podsyłaj. No więc ja zrobiłem, zrobiłem cztery rigi do kamery. Mm -hmm. To cinema. Zajebiste ultra mega fajne rigi. Jakby wiecie, że, że mam też rig do kamery do, do Aftera. Mm -hmm. Więc jakby pierwsze co mówię, ok jak 3D i jak animacja to rig kamery to jest podstawa. więc zrobiłem cztery super rigi do kamery i tam po paru tygodniach im podsyłam: "He he, patrzcie, zobaczcie, fajne, fajne." Oni jest to drozda. I jakby się to powiedzieć, nie? I po prostu wysłałem im to ze dwa tygodnie przed tym jak dokładnie tak plus jeszcze jeden wprowadzili wbudowane do tak po prostu. Więc to jest zawsze cios po prostu w serce, wielki cios w serce. Pogratulowali, powiedzieli, że świetnie działa i w ogóle wszystko, no ale jednak, jednak smutek. No. Ale to jest mm -hmm. niestety klątwa one man band, po mm -hmm. prostu jednoosobowych deweloperów, którzy widzą sens w zrobieniu czegoś dla siebie i dla społeczności jednocześnie, więc angażują czas. I, i energię i, i, i, i, nad, i nadzieje i emocje, bo to jest kurczę, jednak dziecko taki produkt, który robi coś fajnego jedna rzecz, która tam powinna być od zawsze a ktoś przegapił, to to jest jednak mm, dołożę swoje ziarenko do tego fantastycznego produktu i jak oni nagle to wprowadzają, to to jest po prostu e, ból, więc e, i przy, w przypadku Adobe już to popełniłem też parę razy, chociaż przypadkiem Adobe było też tak, że kilka rzeczy, które przy których gdzieś tam dołożyłem swoje trzy grosze, mm -hmm. weszły normalnie do produktu, więc to jest z kolei fajne. Natomiast to, to nad czym pracowałem, <coughs> sorry, to, nad czym pracowałem, e, no dostałem informację tam z wewnętrznego źródła, że generalnie szkoda trochę Twojego czasu, żebyś dalej to robił, bo, bo będzie. Chociaż jestem przekonany, jestem przekonany, że jak to wyrzucał, że to, to to ja zrobiłem i tak będzie miało. Sporą przewagę w niektórych kwestiach, więc ja i tak będę używał swojego. Krzajcie. <grym> po prostu e, no, stick it to the man, jak to się mówi. No, no tak. I nie powiesz, o którym mówisz? Nie, nie projektów. powiem, o którym mówię. Ci, ci co wiedzą, to wiedzą, że pracowałem mm. nad czymś, co się nazywa espresso. Mm -hmm. Czy nad tym nadal pracuję, czy już nie pracuję, to nie wyjawię, gdyż nie mogę. Mm. No Ja niestety też, jakby też jestem w beta-teamie After Effectsa, więc też mogę coś tam wiedzieć, ale też nie mogę wszystkiego powiedzieć. więc tutaj... No więc właśnie, to my sobie no. pogadamy już potem po, po no. transmisji. Sory widzowie, niestety jesteśmy związani pewnymi umowami. ustawami i umowami, więc niestety nie możemy niektórych rzeczy mówić. Natomiast zawsze dbamy o, o, o waszą jak, naj, jak najdokładniejszą informację rozsiewanie plotek i uprzedzanie Was przy jakichś ważnych... Tak e, jak, tylko, znaczy jak tylko możemy coś powiedzieć, to zawsze mówimy, tak? U. Ja z takiego założenia zawsze wychodzę. <śmiech> e, dobra. E, słuchaj, to... E... To tak, bo ja sobie odsłuchałem ci, którzy nie wiedzą albo nie pamiętają. Prowadziliśmy już wiele lat temu, ostatnie odcinki były 6 lat temu. Motion Fix, Hangouts, o, też matko, takich spotkania. No, nie przypominałeś to 6 lat temu, bo ja po prostu sobie przypominam mi mam ostat... Ostatnie spotkanie nasze było 6 lat temu, a pierwsze spotkanie było między 7 a 8, słuchaj, kolego drogi. także Nie powiedziałem, czyli ja przy tym nie powiedziałem, nie przypominaj. No właśnie, ja w każdym wiedziałem. razie. Co uh. chciałem powiedzieć? Przesłuch, przesko, przeskoczyłem sobie tam po, po, po fragmentach, o których yy, yy, yy, tego, tego odsłuch, odsłuchałem sobie to, o czym mówiliśmy i yy, wtedy, gdy rozmawialiśmy na żywo, to był moment wprowadzenia Creative Clouda. I ja się wypowiadałem wtedy bardzo pozytywnie na temat Creative Clouda i ty uh -huh. się wypowiadałeś bardzo pozytywnie na temat A. Creative Clouda. Wiemy, że środowisko było... Mówiąc delikatnie, bardzo mocno podzielone tak. i do dziś jest i te podziały się tak. pogłębiają, a nie zasypują. Jaka jest Twoja opinia teraz na temat Creative Clouda, na temat After Effects, a w Creative Cloudzie, bo to jest nasza główna jakby działka? Jak ktoś uważa, bardzo krótko, jeżeli mhm. ktoś uważa, że cloud jest głupi i że to jest wyzysk i że coś takiego, to po prostu jest tempy. To jest głupi, dokładnie. Nie jest, tutaj chcę sprecyzować, Dzięki. nie jest tempy po całości, nie podsumowuje całej postaci i osobowości takiej osoby, ale jeżeli mhm. ktoś po prostu nie robi researchu, nie sprawdza, nie, nie kalkuluje, nie osądza, nie, nie, nie, nie patrzy jaki jest trend zmian w tym cloudzie, jakie są korzyści, oczywiście mhm. jakie są niekorzyści, mhm. go po prostu mówi nie, bo nie, bo ja chcę mieć pudełko na ścianie postawione z moją płytą CD, którą kupiłem za 16 tysięcy czy za 12 tysięcy wtedy, mhm. no to po prostu nie da się do takiej osoby dotrzeć, to, to, to jest ignorancja, znowu bez mhm. obrazy, nie podsumowuje całej osoby, tylko w tej konkretnej kwestii. Ja z pewnością też jestem głupi, jestem kretyn w wielu różnych innych kwestiach, mm -hmm. o których nie mam pojęcia, albo po prostu nie docierają do mnie. Natomiast no, no, no, no po prostu, no no nie. Cloud jest awesome. Oczywiście są te problemy, że u nowa wersja zawsze zabagowana. Ile razy nie wychodzi nowa wersja, to wszyscy zawsze nie, trzeba downgrade do poprzedniej zrobić, nie? Czyli tak, w 2019 Trzeba robić downgrade do 2018, bo no. 19 jest do dupy i 18 działa. No. Jak 18 wyszła, o nie, nie, nie, nie, trzeba robić downgrade do 17, bo 18 jest do dupy. I tak aż do pierwszej wersji CC, no więc o co chodzi? Tak? i Infinite po prostu regression, tak? nieskończona regresja wsteczna, no, no. nie. E, jakby te rzeczy działają. No. Myślę sobie, ponieważ sam tego doświadczyłem kiedyś, e, raz, jeden raz, pierwszy i ostatni, dwa razy, mm. pierwszy i ostatni, że zrobiłem głupotę pod tytułem, uuu, nowa wersja i upgrade w momencie, gdy robię projekt. Okay. Tam 20 lat temu, nie czy ileś, Aha. no może nie 20, no, ale, ale ileś tam. No i to jest krytyństwo. Normalne, że jak wychodzi nowa wersja, to mogą być przypadki, kiedy coś nie zadziała. Tutaj chcę od razu poruszyć kwestię, jestem ciekawy, czy gówno burza już na temat Mac versus PC wybuchła, czy nie. Jak to było z Avidami na przykład. Do dzisiaj, jeżeli się kogoś zapyta, jaki jest najlepszy program do montażu? My oczywiście wiemy, że to jest w ogóle złe, złe, źle postawione pytanie, nie ma czegoś takiego. Ale uniwersalna odpowiedź, taka skracająca dyskusję to jest, no jak to, co? Avid. Mm -hmm. I teraz, co to jest Avid? Dlaczego Avid? Bo to był pierwszy system cyfrowy e, montażu nieliniowego w takiej formie, w takiej postaci. I nie kupowało się tak jak dzisiaj. Programiku, który się zgrywało albo kupowało się na płycie, czy na dyskietce w tamtych czasach i się go instalowało na po prostu komputerku, który mamy, czy na laptopie, który mamy, tylko się kupowało kurwa pokój. Dokładnie. Okay? Całe studio komputer, tak naprawdę, bo to nie była szafa. nawet nie była szafa, tylko studio, dokładnie. I wszystko. I tutaj też jest potęga maków. Dlaczego maki się nie zawieszają i wszystko działa? Oczywiście, no, no jest, jest, jest air quotes, tak? bo to jest system napisany, żeby działał dokładnie na tej na liście formie. sprzętu, mm -hmm. która jest długa po prostu na cztery pozycje. Okay? A Windowsy, PeCety mają działać ze wszystkim, więc zawsze się zdarzy sytuacja, która jest nieprzewidziana, nieprzetestowana. Użytkowników są miliony, więc to jest całkowicie normalne, że coś się może schrzanić w jakimś momencie, mm -hmm. a tam ci wszyscy po stronie PeCetów, Windowsów i oprogramowania przede wszystkim Pracują nad tym, żeby to naprawić. Na mhm. przykład do dzisiaj, w 2019, nikt nie wie. Nikt nie wie. O, e, tu musisz zweryfikować, czy możemy to do końca powiedzieć, czy nie. Ale jest, mhm. e, jest znany problem z nowymi kartami, G e, nie GTX, e, kartami Nvidia RTXami. z RTX-ami. Mhm. Nowe karty, tak. super ekstra, mega cudaki, i z jakiegoś powodu w wersjach 2019 działają kiepsko, jeżeli działają w ogóle. Mhm. I żadna ze stron, które biorą udział w tej komunikacji, z którą może być więcej niż dwie, nie potrafi dojść dlaczego. Nie wiedzą dlaczego, oczywiście nie mogę wymienić jakie to są strony, tak? ale jakby nikt nie wie dlaczego. Nikt nie robi tego specjalnie, natomiast z pewnością mhm. pracują nad tym i w końcu, to, w końcu to zacznie działać, bo jeżeli nie zacznie, to oni są w ciężkiej um, sytuacji. No. Więc musi zacząć działać. Tak? Ktoś gdzieś coś musi nagle dosyć naprawić. Tak samo jak ty się przed chwilą zorientowałeś, a tu miałem kurczę przełączone, no tak, no w ogóle nie wiedziałem. Tak? Więc to jest, to jest coś takiego. Więc tam są sztaby ludzi, którzy pracują na tym, żeby to zaczęło działać i to z pewnością zacznie działać. Natomiast jeżeli dzisiaj kupujecie komputer i musi działać dzisiaj, no to RTX-a jednak sobie bym odpuścił, jednak mhm. -a. Chociaż jeżeli pracujecie powiedzmy hobbystycznie, i jak ja to nazywam z prędkością wolniejszą niż prędkość myśli, to rtx możecie wziąć. Bo przypuszczam, że nie wiem, spekuluję za tydzień, za miesiąc, może nagle będzie moment Eureka, wszystko zacznie działać i będziecie już mieli kartę przyszłościową na następnych parę lat. Więc mhm. jakby no, to, jest, to jest taka decyzja. Czy wiesz co, tutaj dokładnie to, o czym wspomniałem, znaczy jeśli chodzi o, o Creative Cloud, nawet dziś miałem taką dyskusję na którejś z grup z człowiekiem, który właśnie zapytał, też był zaskoczony w ogóle, że czy to, czyli czy pre, to akurat o premierę chodziło, czy Premier Pro jest dostępny tylko i wyłącznie w subskrypcji. Napisałem, że tak, no i że w ogóle straszne. No, zapytałem, dlaczego? No człowiek potraktował chyba jako moje pytanie jako głupi albo jako dowcip, no ale w każdym razie no bo wyjaśniłem mu, w sumie, w sumie teraz to powtórzę, że no jak dla mnie, znaczy jak dla mnie wtedy już i w tej chwili nadal Creative Cloud był, no, no zbawieniem z tego względu, że nagle z dnia na dzień, grani, znaczy taka taki, granica wejścia w tą branżę, w, w, w ruchome obrazki, jeśli chodzi o After Effectsa chociażby, czy, czy Photoshop, czy cokolwiek innego, no nagle zmieniła się z diametralnie z 12 16 klocków jednorazowo mm -hmm. I updatey, tak średnio co dwa lata, które kosztowały, jeśli chodzi mm -hmm. o After Effects, kosztowały między 250 a 350 dolarów. Bo sam After Effects mm -hmm. kosztował chyba 800 dolarów, co jest ostatnia. A I... cały pakiet mm -hmm. kolejne w zasadzie kilka tysięcy. Dokładnie, cały, cały pakiet kolejne mm -hmm. kilka tysięcy średnio co dwa lata. Oczywiście na no, update y nie były obowiązkowe, ale jeśli chcieliśmy iść z duchem czasu, tak jak ja na tyle już długo pracuję, ty, ty z pewnością też, no gdy H H264 wchodził jako standard, mm -hmm. przez jakiś czas premier tego nie obsługiwał. No i musiałeś mm -hmm. wykupić ten update. Jeśli chciałeś mm -hmm. korzystać z now nowszych kamer wypuszczać tak, tutaj się wtrącę, bo, bo, mhm. jest, bo jest, bo jest ważna, ważna rzecz. Adobe gwarantuje, że zawsze najnowsza wersja aplikacji mhm. będzie obsługiwała wszystkie natywne formaty. Mhm. Natywne to znaczy coś, co schodzi wam bezpośrednio z urządzenia rejestrującego. Mhm. Obecnie mają problem tylko z, um, z Cinema DNG z tych nowych, mm -hmm. z tych nowych tak, e, tak, tak. Black Magiców, ale pracują nad tym e, i więcej powiedzieć chyba nie możemy. Nie możemy. Znaczy w tej pa. chwili, wiesz co, w tej chwili tak uh -huh. naprawdę oni muszą na tym pracować, to chyba możemy powiedzieć, muszą na tym pracować, uh -huh. nad tym pracować, ponieważ no, w tej chwili ich darmowe... to tak dar... jest rynek, on znaczy, on bo wymusił, W tej, znaczy, wiesz, tej, tej, w tej chwili darmowy Resolve ich wyprzedził, więc oni muszą uh -huh. nad tym pracować. Więc jakby tak. to ab absolutnie Nawet, tak. chociażby mówię, rynek wymusił. No, Dokładnie tak. Dokładnie tak, więc jakby tutaj pierwsza kwestia, ja no... Y Absolutnie granica wejścia mówię z 12-16 koła za całe tam Master Collection czy inne Production Premium no zmieniło się z dnia na dzień na te 30 czy 50 dolarów, czy jako student tam 20 parę dolarów, tak? Miesięcznie. Więc jakby ta granica wejścia absolutnie się zmniejsza. I druga sprawa, no to oczywiście wtedy słyszy się argument, że no dobrze, ale przecież jak płacisz co miesiąc, no to po dwóch latach przepłacasz już ten pakiet, gdybyś kupił cały pakiet. No tak tylko, że co z update'ami? tak, o czym przed chwilą wspomniałem. I nowymi aplikacjami, które. My wiemy, że się szykują nowe aplikacje. Teraz nieważne, kiedy kupiłeś ten pakiet, jeżeli ta aplikacja wyjdzie, to ją po prostu masz. Dokładnie. Wspomnę o usługach, które Adobe cały czas kupuje. Kupiło Typekita, które teraz się nazywa Adobe Fonts. Kupiło Bihansa, kupiło Portfolio. Jakby te wszystkie rzeczy i mamy to darmowo, darmowo. Mamy to w usłudze mhm. chmury, że nie wspominając o 20 GB e, przestrzeni, mhm. nie wspominając o tym, że przestrzeń ta cloudowa ma taki system webowy, który pozwala na przykład dokumenty z Indyka, z InDesign'a e, wsadzać i wysłać klientowi linka, żeby komentował i nie trzeba konwertować do PDF-ów, coś tam, nic. Znacie plik Indyka i klient sobie wchodzi, klika w Indyka i przegląda strony normalnie jak w magazynie, no to wszystko po prostu działa. No to, jest, to jest piękne, że już nie wspomnę o tym, że dlaczego update'y wcześniej, kiedy były pudełkowe rzeczy, wychodziły tak rzadko. I tutaj e, taka informacja, to chyba nie jest bardzo tajna. Mm -hmm. e, Adobe raz na jakiś czas organizuje coś takiego, co się nazywa e, Video Professional czy Video Influencer Summit, nie pamiętam mm -hmm. chyba, jak to się nazywa, nieważne, ale organizują czasami coś takiego raz na rok, raz na dwa lata, e, gdzie zapraszają e, jakby osoby istotne w branży, e, żeby spotkały się bezpośrednio z programistami tych programów, nie z menadżerem produktu, nie tam z jakimś innym dyrektorem kreatywnym czy z kimś tam. Nie, z ludźmi, którzy faktycznie siedzą i klepią te aplikacje na mhm. okay? To jest ultra ważne. I ja na takim jednym spotkaniu dowiedziałem się bardzo ważnej rzeczy i zrozumiałem i przestałem się irytować, mm -hmm. e, dlaczego nie poprawiał prostych rzeczy. Jakby to jest historia, którą opowiadałem parę razy w innych publicznych miejscach i jak do tej pory nie mam reperkusji, więc powtórzę, <śmiech> <śmiech> e, że prawo w Stanach, o ile to wszystko dobrze pamiętam, e, było sformułowane w taki sposób i to myślę, że jest e, całkowicie do uwierzenia, nawet z naszego punktu widzenia, ile jest praw starych po prostu przed 50-80 lat, które kompletnie nie mają zastosowania w dzisiejszym świecie. Prawo wtedy, e, zinterpretowane na czasy, w jakich oprogramowanie zaczęło powstawać, e, wskazywało, sugerowało, że najmniejsza poprawka w aplikacji konstytuuje nową wersję. Kiedy wychodzi nowa wersja, trzeba wymienić wszystkie pudełka na wszystkich półkach, we wszystkich sklepach, aby wstawić nową wersję, żeby ludzie nie mogli nieuczciwie za te same pieniądze kupić starej wersji, żeby nie czuli się oszukani, czy tam jakikolwiek inny powód. Więc wyobraźcie sobie sytuację, że programista robi literówkę w nazwie funkcji. Nawet nie w samej funkcji, w nazwie funkcji. Zamiast edit, w menu edit ma napisane fedit przez F. I mówi, o kurczę, ale bubble muszę poprawić na E. To konstytuuje nową wersję. Więc jakie to są pieniądze i jakie to są koszta, żeby to zrobić, więc jakby wszelkie update'y, które użytkownicy się pienili, kurczę, czemu patcha po prostu nie wypuszczał, który tam poprawi jeden przełącznik, żeby działał tak, jak trzeba. Właśnie dlatego. Jakby to jest oczywiście czubek góry lodowej tych problemów prawniczych, które z tym się wszystkim wiążą, ale mówię, ok, dobra, po prostu szacun, że wy to znosicie, tak, bo programista ma koszmary z tego powodu, że to tak działa i że, i że coś przygapił albo że, albo że czegoś nie zrobił. Niestety użytkownicy muszą z tego powodu cierpieć i na dodatek wysyłać miliony użytkowników, wysyła codziennie myśli hejtów w kierunku tej osoby. No to nie może być dobre uczucie. Myślę, że tutaj jeszcze chyba warto dodać w polskim prawie czy w polskiej księgowości. Chyba też łatwiej jest rozliczać kreatywną chmurę niż kupować jeden program za miliony monet i potem go dzielić, w sensie, że go amortyzować przez parę Zwłaszcza miesięcy. Zwłaszcza, że no Cheezas, w skali moje. roku. W skali roku ile chmura wychodzi? 4000 tysiące? Jakoś tak? Mm, jakoś, no to, no to powiedzmy tam 300 zł na miesiąc razy... No to na będzie momencie. gdzieś koło 4 koło tego, że, że już, okej, okay, no nie będziemy, nie będziemy chyba sprzedawać trików, w jaki sposób tam troszeczkę ich zmusić, żeby mniejszą cenę dali, bo, bo, bo, bo, bo, bo nie możemy. Ale generalnie, jak kupujecie chmurę, zanim kupicie chmurę, to wyskoczy wam taki dymek, że hej, i pogadaj ze sprzedawcą. Pogadajcie ze sprzedawcą, tak OK? Jest. To jest wszystko to, co, co, co to możemy wam legalnie powiedzieć. E, I i e, pogadajcie ze sprzedawcą mm -hmm. i zobaczymy. Więc generalnie no, jak ktoś mi daje argument, że, e, że to jest haracz i że mogą sobie. w dowolnym momencie sobie mogą podwyższyć cenę, nie podwyższą, bo to jest zły biznes. Dokładnie, rynek to... Ten, okay? Zweryfikuję. 4000 w skali roku. Powiem wam tak, są droższe... Ludzie mają droższe hobby e, niż coś, co kosztuje 4000 w skali roku. Uh -huh. Gość kupi sobie drona, rozbije jednego, kupi drugiego i już ma na rok e, chmurę generalnie. Uh -huh, uh -huh. Pójdzie z dziewczyną dwa razy w przeciągu miesiąca do kina i kupi popcorn, który kosztuje więcej niż pieprzone bilety, i już ma na więcej niż miesiąc tych chmury, okay? mm -hmm. Więc przestańcie spinać poślady i jeżeli macie zamiar coś z tym robić, nawet hobbystycznie, okej, okay, najtańsze hobby to nie jest. Niektórzy zbierały znaczki, okay? Chociaż to też kosztuje. To też nie jest no, stanie potrafi. hobby. To też nie jest stanie hobby, <śmiech> więc jakby nie chciałem tutaj oczywiście poniżać. Natomiast są, jest cała masa innych rzeczy, którymi mm -hmm. się można zajmować, które potrafią być droższe, a to na dodatek nie dość, że służy samorozwojowi, spełnia waszą pasję, to jeszcze można na tym zarobić. Mm. No Wiesz, fucking lepiej shit. Głośno nie, lepiej głośno nie mówić. Okay. Jakby to jest to. Wiesz co, ja was tutaj... przepraszam, wracam za okay. trzy minuty. Jak coś modelu powiecie, to mi powiedzcie, co było. Dobra. Yy, znaczy to, tu, tu, o to już o czym, o czym Jerzy wspomniał, yy, to, yy, to, że yy, i to, o czym pisałem właśnie tej osobie, której odpowiadałem na grupie, yy, to osoba, która jest kończy studia wcześniej, uczyła się powiedzmy premiery czy całego dobiego na studiach, kończy studia, chce w tym pracować, no wy, wyrzucenie, nie wiem jak dla was, dla mnie 12 klocków, 12 000, czy, czy, czy, czy, czy, czy 14, zależy od kursu dolara, bo tam się wahało, między 12 a 16 tysięcy w pewnym momencie za, za pełen pakiet csa Master Collection, wywalenie tak na dzień dobry, zakładając, że zaczynasz dopiero na tym rynku, nie wiesz czy będziesz pracować, czy, czy, to, czy to jest coś w ogóle co, co po pół roku też ci nie znudzi i nie, nie, nie, wiem, nie obierzesz sobie zupełnie innej drogi. Nawet jeżeli nie znudzi, powiedzmy, no, nie, nie rzuceni nikomu źle nie, nie pójdzie coś. W no sensie, nie, to coś nie pyknie, tak klientów. jest. Mhm nie wiem, ktoś jest mało obrotny, nie wiem, nie podobałem się jego pracę Dokładnie. Czy chcąc na studiach, czy chcąc na studiach y, gdzieś sobie dorobić, czy w ogóle zacząć się tego uczyć, mimo że na studiach tego nie masz, bo no, nie jesteś na studiach kierunkowych, y, czy nie będąc w ogóle na studiach, będąc osobą młodszą, no chciałbyś się tego zacząć uczyć, no to no, nie oszukujmy się, w polskich realiach muszą, y, y, y, będąc, stojąc tutaj w, y, y, przed wyborem, czy wydać 14-16 tysięcy, no czy spiracić, no to nie, nie oszukujmy się, wysoki była, próg wejścia. Jaka była odpowiedź wysoki. i to był bardzo wysoki próg wejścia. Taka, taka osoba absolutnie początkująca, ona nie wie, czy ona będzie się tym zajmować tydzień, dwa, miesiąc, czy naprawdę to się przerodzi w karierę i taki obniżony próg wejścia na poziomie tych 20 do 50 dolarów, tam 60 w tej chwili, bo mówię to jej też studenckie, tam jest w okolicach chyba 20 czy 30 dolarów, no to to są grosze tak naprawdę i jeśli przerodzi się to w twoją karierę, super i tak sobie to wpisujesz w koszty, tak? Jeśli nie przerodzi się w twoją karierę, no to wydasz tylko te pół roku subskrypcji co miesięcznej, a nie 12 czy 14 tysięcy, tak? Mm -hmm. Ej, przed chwilą też ciebie chyba nie było mm -hmm. wtedy, że mówiliśmy, no łatwiej jest wrzucić fakturę na 300 zł, czy tam na 30 euro e, koszty co miesiąc. Mm -hmm niż kupić program i potem go amortyzować przez ich czasu. Dokładnie. Myślę, że dla, nie, dla nas to jest bardziej korzystne, bo mamy w sensie większe koszty miesięczne, które nam się automatycznie też zwracają, automatycznie, na bieżąco zwracają. Dokładnie. Znaczy to, to, to zrozumie chyba każdy, bez... kto prowadzi działalność gospodarczą. My akurat prowadzimy, więc no, ale jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, zapytajcie swojego wujka, stryjka, Ksiogo? kolegę, który albo, znaczy jeśli nie, nie prowadzicie firmy, zapytajcie swojego Aha. wujka, stryjka, czy kogokolwiek takiego, kto prowadzi firmę, co to jest amortyzacja danego wydatku, czy to, co to są koszty miesięczne, wytłumaczy wam i wtedy ta, ta chmura naprawdę się bardziej, op, no, bardziej opłaca. A już jesteśmy przy, mhm. przy takich abonamentach to jeżeli się nie mylę, to od jakiegoś czasu 3D Max też jest w formie abonamentowej oferowany. A powiem szczerze, nie wiem nawet. No, mhm. w sensie ja mam znajomego, który się zajmuje 3D i on mi też mówił, że, że w sensie, że też od jakiegoś czasu Max 3D jest mhm. w takiej abonamentowej formie. A okej. Okay. No to... On już on chyba od zawsze był w abonamentowej inaczej. Nie w tej formie, co chmura. Mhm. Z, z maksym z... było tak, że kupowało się licencję i do licencji można było dokupić subskrypcję, jakąś tam pomocy technicznej na rok, mhm. że jak Ci wyjdzie nowa wersja, to będziesz miał zniżkę i przez rok możesz ich tam męczyć, że co mi nie działa. Mhm. Natomiast oni mają, przynajmniej w tamtych czasach, cykl produkcyjny 16 miesięcy chyba, mhm. więc jakbyś kurna nie kupił, to zawsze przegapiałeś tą nową <śmaczyń> wersję. Wychodziła miesiąc po tym, jak się subskrypcja skończyła, a kosztowała niemało, pamiętam. Nie wiem, jak jest dzisiaj, bo jakby maksa już nie, nie używam w ten sposób. No ja też nie, nie, nie, nie, nie. nie no nie, nie, nie, ja tylko nie, nie, mówię nie, z, tego, z tego, co słyszałem. Jeżeli, jeżeli powiedziałem coś źle, no to bardzo chętnie usłyszę, że ktoś mi poprawia lub przeczyta. Okej, okay. dobra, to teraz tak, jeszcze dalej po si my sobie w tym, w tym adobim, bo jednak nie oszukujmy się, siedzimy w tym świecie i After Effects jest naszym podstawowym programem, e, w którym pracujemy, albo jednym z podstawowych. Najlepsiejszym. Ja się ostatnio ilustratora nauczyłem, jestem bardzo dumny. Saborozwój najlepsza rzecz na świecie. Yy, ja jestem w ciągle w, ciągłym, w ciągłej nauce ilustratora. Ja Emil tak... ciągle pracuje w korelu. Tak, ja ciągle, ja ciągle <śmiech> no, pracuję no, w pracuję. Wiesz, co to zrobił jako Belga. Corelu, no to, to był taki... taki <śmiech> szanujmy, no. szanujmy Corelowców, wiecie, taki jakby no, niepełnosprawnym trzeba pomagać, nie? Dobra, przepraszam. przepraszam, uuu. przepraszam uuu. Teraz, nie, Robi nam to, się tu pato stream, było, słuchajcie. Fajne, oczywiście, nie, oczywiście tak nie myślę. Sam w ogóle robiłem w Korelu, pamiętam. O, czy słuchajcie, ja na studiach A. miałem Korela, niestety. Znaczy, niestety, no jakby to ty o, tylko Korela mieliśmy o, o. na studiach, więc. Wiesz, więc to, ja no. po to samo. Znam to ja się... w Korelu, wyobraźcie sobie, łamałem gazetę. No i wiesz co, ja, znaczy ja nie gazetę, ja łamałem ja w, yy, w Korelu taką studencką gazetę, znaczy tą no, gazetka, to w sumie taki miesięcznik. Jeden był. grzyb, więcej niż Studencki... jedna strona? Więcej niż jedna strona. No to tak. gazeta, no jakbyś nie patrzył, no, jakby jak Ci zmienią jedno tak. słowo, to wszystko się rozsypuje, no Dokładnie. kurczę. Daj spokój. Bolało w każdym razie. Się potem po złożeniu pierwszego numeru dowiedziałem, że no tak, a my teraz chcemy to wysyłać jako HTML w lutusie, co? PDF-a sobie on O nie możemy, bo nam informatycznie zainstalowujcie, to było dla dużej firmy... Yy... Hmm. Rządowej i, okay. i, i, i po prostu tam zainstalowanie, mówię, akrobata zainstalujcie się, to, to wiesz, 30 podań, biurokracja mm, i pół no te, roku wprowadzania no no aplikacji, więc po prostu masakra. Ma sakra. A teraz odchodząc od Corela i wracając do, tak. wracając do, do Adobów i, i, i After Effectsa. Odnośnie tej stabilności, o której powiedziałeś, to absolutna pełna zgoda. To jest też coś, co ciągle powtarzam. Zresztą nawet ja jestem dość aktywnie, ostatnio działam na forum Adobe, na Adobowym forum oficjalnym After Effects'a i tam mam nawet taką formułkę, jak ktoś mi pisze właśnie o tym, że zainstalował najnowszego tam 2019 czy 2018 czy nieważne co tam wcześniej było wersja After Effectsa i coś mu się posypało, że tam zniknęły mu pliki albo tam projekt się posypał i tak dalej, to ja ciągle powtarzam coś, co, co, co mnie osobiście się wydarzyło w czasach jeszcze Windowsa XP. Ktoś jeszcze te czasy pamiętał. Dobre czym... czasy. Tak, dobre czasy, wbrew pozorom, bo wszyscy narzekają w tej chwili na XP, a to nie był wcale taki zły system. A w momencie, gdy był, to XP był najlepszy. To no. był najlepszy, absolutnie. Oczywiście. Ehm, choć 98 też nie był zły. No nie był zły. Nie ja, był ja, kurczę, ja przecież na, na pierwszego premiera, jakiego miałem, to był, premi to był premier 1.0. Mhm. I to był rok, ja ci powiem, wracam pamięcią, 1993 zdaje się. Wtedy się, dowiedziałem, wtedy się dowiedziałem o czymś takim jak premier mhm. i pamiętam jeszcze na Grzybowskiej w Warszawie, na giełdzie komputerowej, bo to chyba, chyba ona jeszcze wtedy, wtedy funkcjonowała, albo mhm. coś mi się myli. W każdym razie kupowałem, słuchajcie, płyty z tutorialami, a nawet nie wiedziałem, że się tak nazywa. W ogóle sam, myślę, że ten termin w ogóle nie istniał mhm. wtedy jako coś takiego. Jak po prostu patrzę wideo. O, czarno-białe wideo, jak ktoś klika. Na Macu klikali. rozdzielczość 320 na 240. Więc połowę ekranu zajmuje panel project, mm. który wtedy nie był panelem, tylko okienkiem wiszącym. Oj, piękne. Komu to przeszkadzało? Technologię wymyślili, się teraz pisuje. No wszystko. nie, dokładnie. W każdym razie Windows XP. I to jest moje osobiste doświadczenie. Byłem w trakcie robienia projektu, i pojawił się serwis pak. To już było chyba po serwis paku dwójce albo gdzieś na przełomie serwis paka jedynki czy dwójki. To miało poprawić stabilność systemu, miało poprawić jego wydajność. A to były jeszcze czasy, kiedy system był 32-bitowy. Jeszcze tam wiesz, no nawet mając 4 giga ramu wrzucone, no to jednak ten, ten ramy był udzielony na, na, na systemowy i, mhm, i pod m. aplikację, i tak, dalej, i tak dalej, Więc wiesz, jakby każdy, każdy najdrobniejszy zasób był ważny, tak? Mhm. Y jak PaPolo Apollo 13, oglądałem wczoraj, więc przyskażę go, sorry. <grym> Dokładnie. W każdym razie, <grym> yy, w każdym razie yy, pojawił się ten update, ja od razu go zainstalowałem. Słuchajcie, Uf. system padł, całkowicie się uśmiercił. Plik projektu uszkodzony i część plików, całe szczęście miałem backup, i część plików, nie mówię o plikach yy, projektów, tylko o plikach źródłowych, poszła się jakimś cudem paść, coś się z dyskiem z zadziało na części plików, tak? Uła. walka po... A, a Termin gonił. Całe szczęście ja. miałem jakiegoś starego, też też na Windowsie XP, takiego stary komputer postawiony, gdzieś tam w rogu sobie stał, na którym filmy oglądałem i po prostu najpierw oczywiście próba zdiagnozowania tego wszystkiego, próba postawienia systemu, no to prawie cały dzień mi na, to, na tym zszedł. Mhm. Potem jednak okazało się, że mogę spróbować skończyć ten projekt na tym mniejszym komputerze, znaczy na tym starszym komputerze, bo to był starszy komputer. Jakimś cudem skończyłem ten projekt, siedząc naprawdę dniami i nocami, żeby to skończyć, a po plus minus 24 godzinach od tego, gdy ja zainstalowałem, serwis pak zniknął, a Microsoft przeprosił, że jednak nastąpiły drobne niestabilności w service pak oni go wycofują i dopiero tam chyba po miesiącu, czy, czy po jakimś czasie, gdy to naprawili, dopiero go wdrożyli. To jest właśnie taka nauczka, którą ciągle powtarzam z mojego własnego przykładu. Nigdy w życiu żadnych aktualizacji, żadnych serwis paków, żadnych nowych wersji, dopóki nie skończycie swojego projektu. Nawet jeśli macie to zainstalować, jeśli mówimy tutaj o systemowych sprawach, bo jeśli mówimy o programie, to może się nie rozsypać, choć też może się posypać. Dlatego zawsze zostawiamy poprzednią wersję. Dokładnie, dokładnie. ale nawet, nawet, wiesz co, nawet jeśli by się, nawet, tak jak mówię, jeśli mówimy o systemie, na przykład tak jak system Windows, w trakcie projektu w życiu żadnych aktualizacji. Bo jak wam się sypnie... No przy to dziesiątce jesteście... trochę nie mamy wyboru no, do No przy dziesiątce niestety, no mamy te przymusowe aktualizacje, nawet Uch. jeśli sobie część... Znaczy, możemy sobie Uch. powyłączać. Coś tam można. Ale co Natomiast... jakiś czas, ale nie, co jakiś czas, co jakiś czas one się ponownie, wiesz, ponownie jak odświeżają, podobnie się... W... Wyłącza się, włącza się to, co mogliśmy wyłączyć, więc tu no niestety zmusza Zgodnie, nas Zgodnie z oczekiwaniami, tak samo jak myśmy powiedzieli, że każdy ten podcast będzie lepszy, to mm -hmm. tak samo każda wersja systemu jest lepsza i dziesiątka jest obecnie najlepszym systemem, jaki Windows kiedykolwiek wypuścił. Absolutnie się zgadzam. Natomiast trzeba, trzeba się... co? Zgadzam się, absolutnie. No, no, natomiast trzeba im przyznać, że e, to będzie może trochę niewiarygodna historia, bo jak sam to opowiadam i sobie myślę, to, to, to ciężko mi w to uwierzyć. Kiedy był x -Pack? 7 lat temu z 8? Więcej, co ty? Więcej? Więcej. No to był. E, 9,8 ja potem że... był 9,8 i po 9,8 był XP. E, tak, Okej. Okay. To będzie koło 2009 roku. Nie, no tego... bo. Błagam się jeszcze, był Windows Millennium. No, no Millennium był, cię. ale Millennium był bardzo Vista. krótko. Wista też był. No, no, nie, no, ale i był Wista była. Po. Tak, bo to była grupa pijanych, grupa pijanych programistów. Tak, na X, XKCD możemy sprawdzić. W każdym razie ja wiem, że na komputerze, mm -hmm. który mam do dzisiaj, na mojej dużej workstacji, która już ma lat no 8 lub więcej, e, miałem postawionego XPK. Mm -hmm. Możliwe, że miałem postawionego XPK, mimo, że już był nowszy Windows. Przepraszam 10K. Cię, że przerwę, bo pyta, pytałeś, sprawdziłem w tej chwili 25, 25 października 2001, wyjście XPK oficjalne. Co Ty mówisz, Aha. ja pierdzielę, kurwa. Tak, ten Miałeś Ja mi nie przypominać, kiedy <głos> mam lat, no. Dobra, więc no. w każdym razie, w każdym razie wiem, że miałem tam postawionego XPK, bo to jeszcze aplikacje też były 32-bitowe jeszcze, jakby mm -hmm. trend 64-bity jeszcze nie wszedł. I to mi, to mi działało, bardzo fajnie mi to wszystko działało. Uh, więc stwierdziłem, dobra, nie, lepsze może być wrogiem dobrego. Mm -hmm. tak? Więc jakby pracuję, tarara, stawiam XPK XP mi działa, świetny system, potrafię go tak skonfigurować, żeby go wyżyłować, żeby wszystko działało. Mm -hmm. Czy innymi słowy, wyłączam wszystkie upiększacze i te areo i inne pierdoły. Jak ktoś do mnie przychodził, patrzył, co ty masz Windows 95? Ja mówię, mm -hmm. nie. <laughs> w każdym razie, uh, miałem tylko XPK i w jednym momencie e, zrobiłem coś takiego, że e, z, oczywiście potem był upgrade. Uwaga, upgrade. Ja od momentu postawienia tego komputera nie robiłem ani razu reinstalacji systemu. Na ten temat jest cała ta opowieść. Ani razu reinstalacja. Zawsze upgrade. Z zachowaniem mm -hmm. aplikacji i plików, tylko po to, żeby zobaczyć, bo już mam skonfigurowane tak jak lubię, tak jak chcę. No jasna cholera, nie będę znowu dwóch dni siedział i tego wszystkiego ustawiał, konfigurował. Mm -hmm. Więc robię update. Jak się spieprzy, trudno, reinstalić, i postawię wszystko na nowo. Ale był XPEC, Windows 7, Windows 8. Potem znowu Windows 7, oczywiście, bo 8 była nie do zniesienia. I w pewnym momencie coś mi się bardzo strzeliło. Do, do 7 wyszedł jakiś dziwaczny update który zrobił mi takie totalne zażyłowanie systemu, że nawet myszka po prostu chodziła w ten sposób, jakby procesor pracował na 200%. I to był jakiś update do procesorów Intela. Tam nawet była cała cały wilgachny wątek na Microsoftie, że tak w niektórych wypadkach, nie wiadomo dlaczego, coś takiego się dzieje. Więc mówię, no kurczę, no nie mogę nic zrobić, nic zrobić, mogę tylko reinstalację zrobić albo spróbować poratować się tym Windowsem 10. I to było mm -hmm. w momencie, gdy ten 10 wyszedł, i gdy jeszcze był darmowy, bo był chyba przez rok darmowy dla posiadaczy siódemek znaczy wcześniejszych systemów, jakoś tak było i, i uh, mówię, no dobra, no jakby mam, mam, mam tylko dwie opcje, albo reinstalacja, której nie chcę robić, albo robię upgrade i a nuż ten upgrade coś uratuje. Dziesiątka uratowała mój komputer, więc mój komputer od czasu istnienia uh, był tylko i wyłącznie upgrade'owany system, nic mm. nie było reinstalowane i działa jak trzeba, po prostu jakby puenta tego że odpowiednia higiena pracy. Mhm. Na komputerze nie ma gier, nie ma nie oglądane są pudelki czy jakieś tam inne nie wiadomo jakie strony internetowe. Mhm. Jak wchodzę na Facebooka i widzę, uuu tutaj Konrad czy jakiś inny Janusz zrobił sobie test jak będzie wyglądał za 50 lat. Nigdy się w te rzeczy nie klika, moi drodzy. Nie klika się w te rzeczy, bo to są po prostu clickbaity które po prostu ściągają Wasze dane, instalują Wam na kompach przez dziury w aplikacjach i w zabezpieczeniach jakieś sypy na komputerze i to po prostu potem przestaje działać. A mm -hmm. wy obwiniacie oczywiście, no przepraszam, wy wszyscy, tak? no nie wszyscy, ale ci z was, którzy obwiniają. Obwiniają albo Microsoft, albo Adobe, zwłaszcza, że jak to się połączy z aktualizacją pakietu, to oczywiście yy, chujowa aktualizacja i coś tam. No nie, no tak, to tak nie działa. Jakoś Wiecie, że, że administruję chociażby na Facebooku e, z siedmioma różnymi grupami, łącznie jak liczyłem, ktoś się mnie ostatnio zapytał, mam blisko 200 tysięcy osób, łącznie we wszystkich grupach, mm -hmm. które jakoś tam próbują do mnie zagadać w różnych momentach i którymi ja się opiekuję na zasadzie, że patrzę, jakie mają problemy i jak mam coś wartościowego do powiedzenia, to odpisuję. I ile razy tam się pojawiają problemy, w których ja pracując w tych aplikacjach od 93 roku nigdy w życiu nie widziałem, nie wiem, jak oni dochodzą do tak absurdalnych komunikatów błędu, że po prostu się zastanawiam. Albo po prostu ja mam jakieś zajebiste szczęście, albo niestety IQ e, globalnie spada. Chociaż badania pokazują, że jest inaczej. IQ rośnie o punkt, nie, sorry, o dwa albo trzy punkty co rok. Więc jakby jak to jest możliwe? <śmiech> po prostu brak jakiejś e, fundamentalnej wiedzy. Ty mm -hmm. mówiłeś o tym, że instalowałeś E, patrzę Ja mhm. pamiętam czasy właśnie jeszcze Windowsa 95, 98, który był fundamentalnie oparty na DOSie. Mhm. Niektórzy tak. z Was, słuchacze, widzowie mogą nie pamiętać czegoś takiego jak DOS. W każdym razie e, było to oparte na DOSie. To była w zasadzie łatka na DOS. Tak. Przepraszam, DOS jeśli ktoś chce, przepraszam, przerwę. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądał DOS, to wystarczy wpisać w, w, w swojego Windowsa, wystarczy wpisać CMD i odpalić, yy, nie, odpalić okno... Yy, tak, e, chociaż -y. kłamie, bo ono ma, wiesz, podpowiedzi pod tabulatorem. Absolutnie system... tak, ale o. to jest taka namiastka. Weźcie sobie to na full screen i tak. wyobraźcie sobie, że to jest wasz cały system operacyjny. To jest cały wasz system operacyjny i potem, który zrobił Windowsa, wpisywało się win.exe tak. i tak. potem wyszło go i nagle to był interfejs graficzny. Ale to, to, do czego zmierzam, to jest to, że DOS miał system plików oparty na 8 znaków, mhm. kropka, i trzy znaki, uh -huh. okay? jakby fundamentalna zasada DOSA. Potem wchodzi Windows i pozwala Wam robić długie nazwy plików z polskimi znakami uh -huh. nawet, jeżeli Ze znakami specjalnymi również. I ze znakami specjalnymi. I ja dokładnie pamiętam, że miałem jakiś problem kiedyś w premierze. Premier 1.0, 2.0, jakby naprawdę dawne, dawne, dawne czasy. I mówię, no nie mogę rozkminić, a już wtedy byłem rozkminiaczem, więc jakby jak coś nie działało, anomalie mnie fascynują. Zawsze mnie fascynowałem, więc kiedy coś normalnie działa i nagle przestaje, to ja mówię, o nie, rozkminię to po prostu do ostatniego, do ostatniego ręka prawdy. Więc rozkminiam, rozkminiam i nie mogę dojść, dlaczego. I tak patrzę, patrzę i w ostatniej chwili pomyślałem sobie właśnie dokładnie to. Kurde, to jest Windows, to jest nakładka na DOSa. DOS jest fundamentem. Mhm. Ten fundament nie lubi nas dłuższych niż 8 znaków. Kropka, trzy znaki. Mhm. A ja mam plik włożony ładna muzyczka do montażu kropka MP3. Mhm. Więc pierwsze, co zrobiłem. Plus, plus, to... jeszcze, zmieniłem... plus jeszcze, przepraszam, cię, plus jeszcze całe drzewo, drzewo katalogów pewnie z Oj 10 tak, kolejnych. Tak, ale jakby mhm. m, tak. No. Więc jakby e, pierwsze rzecz, co zrobiłem, to oczywiście zmieniłem MP3 na Wave'a, mhm. bo mówię, OK, MP3 skompresowane, na dodatek może być tak zwany VBR, czyli variable bitrate, czyli mhm. zmienny Fit czyli że nie ma stałego. Nie ma ciągłości podawania sygnału, tylko jakby ilość tego sygnału non stop się zmienia, więc program cały czas musi kombinować, o co chodzi. Więc zmieniłem na Wave'a, było lepiej, ale cały czas w pewnym momencie dochodzi do jakiegoś momentu bach, crash, aplikacja się wiesza i w ogóle hmm. tragedia. Tak? i Dostawałem błąd, <śmiech> sorry, przypomniał mi się błąd z programowania. Akurat nie ten dostawałem przy, przy, przy premierze, ale dostawałem błąd w programowaniu. Najpiękniejszy błąd, mam screenshota do dzisiaj zapisane na jakimś archiwalnym dysku. Wystąpił krytyczny wyjątek. Operacja zakończona sukcesem. Piękne. W każdym razie wracając, pomyślałem sobie, kurde, jeżeli mam tylko długą nazwę pliku, a fundamentalnie ten system rozumie tylko ośmioznakowe i trzy znak, znakowe mhm. nazwy plików i to, że pozwala mi robić większe, to przez jakąś magię, która magia jak magia może mieć jakieś błędy w środku, ja sobie zmienię nazwę natywną tego pliku na maksymalnie osiem znaków i trzy kropka, trzy znaki i to będzie wave. Mhm. Nagle pff, mhm. wszystko zaczęło działać. To był absurdalny oczywiście błąd, bo tak nie powinno działać, gdyby wszystko było zrobione dobrze, ale to wszystkie te technologie były jakby w powijakach. Ale wiesz co, masz rację. Ty mówisz o, o tym, że technologie, te technologie były po, w powijakach, ale i to z tym się... Znaczy ja, ja często to właśnie doradzam, bo ja t, t, t też jakby pracowałem Później zacząłem niż Ty pracować, ale jakby też pracowałem jeszcze w czasach, kiedy nawet jak do premiery wrzucałeś się 3 to wszystko Ci się sypało. Z ja też mam ten, ten nawyk. Ja, ja też do mam do ten nawyk ten wdrukowany. Cokolwiek Zamieniam szybko. Wave'a, Wave dziękuję, wrzucam. Przecież czy do wiem, czy do... ułatwić aplikacji pracy. Dokładnie. jak najbardziej. I to Dokładnie. jest w naszej mocy to nie ładuj, nie zmuszajmy jej do wysilania się w Dokładnie sposób. to samo dotyczy plików 64, czyli MP4 które są wszędzie. Tak. Przekonwertujcie to do jakiegoś niestety. Cineforma, Proreza. Żaden z... szanujący się program montażowy nie obsługiwałby MP4, bo to jest mhm. format dystrybucyjny, Dokładnie. który służy tylko do oglądania. Dokładnie. Ale niestety rynek wymusił, ponieważ ludzie nagle zaczęli nagrywać filmy aparatami, więc chcą to montować, więc... Nie, wie, nie mają pojęcia o tym, co robią, jak to w mhm. generalnie powinno działać, więc programy są zmuszane do pracowania z formatami, które są marne, z wielu powodów. Nie wchodźmy w to w dyskusję, bo tak. będziemy gadali do rana. Ale słuchaj, Jerzy, to wiesz co, to przerwę ci teraz, żebyśmy mm. też nie gadali do rana. Yy, no choć fajnie się gada. Yy, ja to... mogę, pewnie. No ja również. Yy, zresztą ci, którzy słuchali wcześniej Motion Freaks Hangoutów, wiedzą, że ja mogę długo gadać. I zresztą ciebie też wszyscy znają z dłu... yy, długiej. No, długie, Moja gada, najdłuższa sesja, słuchaj, nie wiem, czy, nie wiem, czy może pobiłeś jakoś mój rekord, tak mm -hmm. się nie pochwaliłeś. Uh, ja czasami prowadzę w takiej zamkniętej mojej grupie facebookowej mm. uh, sesję na żywo. Po prostu rozmawiam z moimi kursantami, byłymi, którzy przyszli na, na szkolenie i mam taką zamkniętą grupę tylko dla nich. Zawsze mogą się dopytać o to, co zapomnieli. I czasami organizujemy sobie sesję online, tak jak ta teraz. Ja Skype, dzielę pulpit, oni do mnie dzwonią, gadamy i rozwiązuje jakieś ich problemy. Najdłuższa sesja. Strzel numerek. Nie wiem, pewnie za 4-5 godzin. Pff, za kogo ty mnie masz, Okej. Okay. No. co. Powiem ci, była tak długa, że system, którego używaliśmy wtedy, mhm. Adobe Connect, okay. rozłączył nas, bo stwierdził, nie ma chuja, żeby sesja tak długa trwała. Nie wiem, no to pewnie z 10 godzin. 13 godzin. U, ładnie. O, to no. dobrze. 13 godzin. oczywiście mamy taką zasadę na tych sesjach. Aha. Eee, znaczy, ja mam taką zasadę, bo to są bardzo nieformalne sesje. Uh, że za każdym razem, kiedy powiem oficjalną nazwę produktu, czyli mhm. nie, że w Afterze coś zrobimy, tylko Adobe After Effects CC 2019, mhm. to wtedy wszyscy biorą grzdyla tego, co sobie <gry> przygotowali <gry> wcześniej. Więc wyobraź sobie, jak ja byłem zbomblowany, jak musiałem się wstać, okay. e, że tak powiem, no, wysikać. Mm -hmm. e, I mówię o nie, słuchajcie, kończymy, bo nie wiem gdzie góra się tu. Okay. Tylko dlatego żeśmy przerwali. Sorry, że ci się znowu w słowo, nie, ale. Spoko. Tak e, m, tylko widzisz, teraz <laughs> zgubiłem wątek o czym mówiłem, bo. E, hm. O MP3-kach, o mp tak. Wiesz co, to, to mm. też jakby wspomniałem wcześniej, że sporo sporo, sporo pomagam, piszę na forum mm. After Effectsowym, a dobowym. i niech dowodem na to, jak często właśnie problemem są MP4-ki czy y w dniu dziś tylko w dniu dzisiejszym. Odpowiedziałem mm. chyba na 4 czy 5 postów, z czego dwa dotyczyły właśnie... Znaczy z czego dwa problemy, jakie miało, miało dwóch różnych użytkowników z dwóch różnych krajów, były spowodowane tym, że właśnie korzystali z MP4, która po prostu im tam jakieś, jakieś glicze wrzucała w eksporcie, tak? Gdzie, gdzie w podglądzie było OK, tylko jakieś glicze wyskakiwały w podglądzie. Zwykła konwersja do jakiegoś tam ProRes'a czy, czy innego yy, czy innego tam yy, jakiejś animacji albo, albo innej bezkompresji w mówię yy spowodowała, że wszystko przeszło bez żadnych problemów, tak? Bo... Jakby nie, nie, nie, proszę Cię, tego nie mm. propaguj tego sformułowania bez kompresji, bo po prostu ono też chodzi, no to no ludzie jest myślą... blędne, no tak. ludzie tak? myślą bez kompresji, a mają na myśli, że kompresja stratna, te rzeczy no, nie, są nie, nie, nie, używane wymienialnie, a to nie jest to samo. Nie, nie, nie. nie. I przy... nie ja wiem, że Ty wiesz, mm. tylko jakby żebyś ugryzł się w język następnym razem, bo po prostu walczmy razem z tym, mm. z tym błędem. Um, Tutaj warto zaznaczyć, że w wersji już 2019, nie wiem czy w 2018, ale w 19 mm. na pewno, już jest wprowadzony pełen support ProResu, bo zawsze była ta legenda, że ProResa się nie da zrobić na Windowsie. Na Windowsie da się w tym momencie w Adobie, tylko w mm. Wemoschodobie, importować, w sensie ingestować i eksportować w każdej możliwej tak. formie, znaczy to w jest? chcecie pracować, tak. działa. Znaczy to Proste jest też ciekawe, bo masz... to, to, to, to się pojawiło w 19, tylko, że co jest ciekawe i też nie wiem czemu ty, tym Adobe się nie chwaliło, ja na się o tym pisałem, bo dla mnie to był duży news, w, w, w After Effectsie 2019 w wydaniu tym ponabowym, czy tam nie pamiętam, o którymś z tych, tych czyli tym, tym w okolicach września czy października, Mm. tej mm, Proreza jeszcze nie było, a w wydaniu grudniowym się mm. pojawił Proreza. To było tam te, te 16.1 chyba, nie, bo 16 to mm. była właśnie mm. to nie mm. bez. a 16.1, który się pojawił w grudniu dodali właśnie Proreza, tak? I też jakoś mm. się tym bardzo nie chwalili. Dla mnie to był ogromny news. Wielki bardzo tak, ważny. Bo news. jakby Adobe, teden, nie Adobe, tylko Apple zawsze po prostu trzymał tego Proreza a. tak blisko przy klacie, że nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja miałem co prawda progresa na Windowsie od, od dłuższego czasu, ale oczywiście przez jakieś tam mm -hmm. rozwiązania open source'owe i to, to działało świetnie, zero, zero jakichkolwiek problemów. Mm -hmm. A z okazji, skoro mówimy o tym, moi drodzy, jeżeli montujecie i myślicie o tym jakkolwiek poważnie, ba, nieważne, nawet jak nie myślicie poważnie, żadnych kodek, paków. Absolutnie. Żadnych kalajtów, żadnych jest, Ace Mega Kodek pack, nic takiego. Znaczy, Jeśli chcecie sobie za przeproszeniem spieprzyć yy, pracę, utrudnić, yy, yy, spowodować, że będziecie mieli milion problemów, to oczywiście instalujcie. Mhm. Dokładnie tak. Większość problemów, jeżeli ktoś mówi, kurczę, odtwarzam w Windows Media Playerze, a wrzucam do Adobe i mi nie działa, to od razu wiadomo, że ma człowiek zainstalowany po prostu jakieś Kodek Paki. Mhm. Dlatego, że akurat Windows, i tutaj jest... E, to nie jest przyczyna, to nie jest błąd Windowsa. Znowu błąd użytkownika, bo nie do końca wie, co robi. Windows w momencie, gdy aplikacja chce odczytać plik wideo, aplikacja jest zmuszona przez architekturę systemu zapytać się systemu, hej, hej, din, din, din, czy ja to mogę odtworzyć? Mhm. I jeżeli macie zainstalowany kodek systemowo, tak zwany system wide, to system wam powie, he, hej, tak, tu masz kodek, trzymaj i rób. I to są najczęściej jakieś kodeki. E, albo no nie chcę powiedzieć piracki, ale jakby wątpliwego pochodzenia, mhm. są tak zwane różne alternatywy do QuickTime'a na przykład, czy do czegoś. I system podaje to, i aplikacja jest zmuszona to wziąć mhm. w momencie, gdy płacąc te 4000 w skali roku koszmarne pieniądze. Płacicie również za to, że Adobe dogadał się z producentami natywnych tych kodeków i wy je macie, mhm. tylko wewnątrz tych aplikacji. Więc jeżeli chcecie odtwarzać cokolwiek, włączyć sobie w playerze, to jak kiedyś się kodeka DivXa instalowało, żeby oglądać pirackie filmy dawno, tak. dawno temu, jeżeli chcecie oglądać cokolwiek, to wystarczy Wam dobry odtwarzacz, który ma tak samo jak Adobe wszystkie kodeki zaszyte w mhm. sobie i nie robi zmian w systemie. I taki, no dla mnie najlepszy w tym momencie cały czas jest niedobobicia VLC. VLC. On troszeczkę się. jest toporny, jeżeli chodzi może o interfejs, nie wszystkim to odpowiada, bo nie jest może ładny, chociaż są skórki, można zrobić, żeby był ładny. VLC ma wszystkie kodeki bieżące. Jakby wewnątrz, we, wewnątrz aplikacji. Tak, w sytuacji, nie przepraszam, przerwy ci, w sytuacji, uh -huh. gdy, w sytuacji, gdy wrzucasz plik, w większości przypadków, bo niestety też nie wszystkie pliki, to trzeba powiedzieć, działają. Nie wszystkie, tak. Ale to większość działa. To jest open program, to tak, tak, tak, no jest tak, tak, to można tak. wymagać od ludzi, którzy robią to z pasji. No Oczywiście, ale, ale jednak, ale, ale w większości przypadków, albo tak jak mówisz, odpala od razu, albo w momencie, kiedy napotka na kodek, do którego ma dostęp, a jeszcze nie został pobrany, on automatycznie cię informuje, że w tej chwili będzie pobierał kodek i pobiera ten kodek, ale tylko dla siebie, do, we, do wewnątrz siebie, siebie. nie system white. Uh -huh nie robi nie robi system wide, tak. więc system w ogóle nie wie, że ten VLC coś zrobił i to jest bardzo dobre. A Adobe ma swoje własne kodeki, mhm. które odkodowują to w taki sposób, w jaki e, twórcy kodeków mieli na myśli, więc teoretycznie w najlepszy możliwy sposób. To nie tak. znaczy, że jakiś open source'owy mhm. freak po prostu geniusz sobie zrobi własną wersję tego kodeka i będzie działać 100 razy lepiej. Bardzo możliwe, natomiast płacicie za to, Macie gwarancję, jeżeli nie działa, mm -hmm. macie podstawy, by powiedzieć ej, kurna, ma działać, bo mam projekt na jutro. No tak. I, i, I kumacie, tak? Więc jakby nie utrudniajcie, nie utrudniajcie systemowi, nie utrudniajcie aplikacjom. To jest najmniej, co możecie zrobić. Tak. A więcej, po prostu możecie dowiedzieć się więcej. Zainteresować się, jak komputery działają, jak systemy działają, jak działają, działają systemie, kodeki. Pliku. Jak działają kodeki. Co to jest kompresja tak naprawdę? Co znaczy bezkompresyjny versus mm. bezstratny? Tak? Pamiętam, miałem w, w 2017 yy, byłem w HyperCube, mm -hmm. bo, bo poprosili mnie mówią, kurde, wiesz co, mamy takiego klienta, który kupił u nas maszynę po swojej rekomendacji za 20 parę tysięcy, bo chciał. Nie musiał takiej oczywiście wystarczyłaby taka maszyna za 8 albo nawet za 5. I. Yy, yy, i on chce odtwarzać na tym systemie pliki z Reda Dragona w 8K na pełnej rozdzielczości. I ma robić, że mu nie działa. Załadował sobie tam dwa dyski M2 z transferem 3GB na sekundę mhm. i próbuje odtworzyć plik, który ma 2,5GB. Trwa 15 sekund. Sorry, sorry, nie nawet mniej, chyba 5 czy mhm. 3, 3, 3, 10 sekund trwał plik. Jakiś tam Skyline, nie wiem, Chicago czy czegoś. I mówi, że mu nie działa. Ja mówię, stary, no to wytłumacz mu, że jak ma monitor Full HD i ogląda ten plik 8K w okienku, które zajmuje 20% tej powierzchni, to chyba ma nierówno pod sufitem, niech się tam przestawi 1.16 jakości i tak będzie przetwarzał więcej pikseli niż jest w stanie zobaczyć. Co myśli, że ja mu nie powiedziałem tego, ale on chce, bo on zapłacił i ma działać, i niech będzie w pełnej rozdziałce. No, to ja mówię: Dobra, to słuchaj, to zrobimy dyskusję, pogadajmy o tym. Przyjadę do ciebie jutro, zrobimy transmisję na żywo, żeby rozwiać ten mit na przeczasy. Tak? No i. <śmiech> uh, Poprosiłem wtedy, pamiętam, na jakichś forach, czy na samopomocy filmowej, czy na Adobe After Effects Polska, czy na jakichś innych grupach, gdzie tam jestem. Mówię, słuchajcie, będę robił taki test, podsyłajcie mi swoje najgrubsze, najgorsze, najbardziej zaczynające się pliki, jakie macie. Ja się z nimi pobawię i Wam wytłumaczę, co z jakim plikiem może jest nie tak. Niestety... W ogóle założyłem ftp specjalnie do tego celu. Naprawdę chciałem to zrobić super, ekstra mhm. poważnie. Natomiast dostałem do tego ftp może dwa pliki, które były oficjalnymi demo mhm. z, właśnie z Red'a czy skądś, które i tak miałem, bo sobie mogę wejść i zgrać. Tak? No tak. Uh, więc generalnie nikt, nikt nic nie przysłał, ale do tego wrócimy za chwilę. Więc ładuję ten plik z Dragona do, yy, do Premiera no i plik waży 2,5 GB dysk ma transfer 3,5 GB na sekundę, więc mm -hmm. rozumiem, że człowiek może myśleć, że ten cały plik natychmiast się załaduje do ramu i mm -hmm. będzie w stanie być odtwarzany, po prostu pushle play i będzie działać, nie? Wszystko mm -hmm. się zgadza. The, the math is right. Mm -hmm. mat ma się zgadza. Dalej mówię człowieku, ale to jest plik skompresowany. jak skompresowany? To jest bez kompresji. To jest ta <laughs> różnica między bez kompresji, a kompresja bezstratna. Mm -hmm. Ja mówię, ok, jak masz zipa, i wpakujesz coś do tego zipa do środka i potem wypakujesz, rozmiar jest mniejszy, nie? Ale jak wypakujesz, dostajesz dokładnie kropka w kropkę to samo. Czy to jest plik skompresowany? No tak. Czy straciłeś jakieś dane? No nie. To jest kompresja bezstratna. Nie kumam, wideo jest bezstratne czy jest bez kompresji. I po prostu nie można było do człowieka dotrzeć. Więc mówię, dobra, to zrobię tak. Rozpakuję ten plik redowy, przypominam, 8K. Mhm. 8K. Rozpakuję ten plik, plen, plik redowy do klatek. Rozpakuję go do klatek, do targi. Mhm. T, G, A. Mniejsza rozdzielczość bitowa mhm. z 12 na 8, chyba z 12 na 8. Więc od razu znacznie mniej danych. Całej masy metadanych tam nie ma. Nic tam nie ma. Sam obrazek, sam mhm. image, nic więcej. Rozpakowałem to wszystko. I zobaczyłem, ile to waży. Policzyłem, ile, ile potrzeba danych transferu na sekundę. Mhm. I wyszło, że potrzeba 80 GB na sekundę, żeby puścić Play i to wszystko odegrać, pomijając fakt ładowania tego do RAMu. Mhm. Oczywiście. Bo to zależy od, jakby, od płyty głównej, od prędkości pracy RAMu, od objętości RAMu i od całej masy innych rzeczy. I to też nie dotarło. A potem komentarze pod, pod tą transmisją jest takie, kurde, kto z takiego Reda korzysta? Mógłbyś używać jakiegoś tam właśnie ProResa, czy jakiegoś czegoś DNG, czy w ogóle z GoPro 6, czy jakiegoś tam innego, z GoPro 6 MP4. No i to trzeba było, kurcze je wysłać, bo ogłaszałem, hmm. że chcę zatać pliki. No i niestety, no ale no ta, ta taka jest rzeczywistość. E, bardzo. Ja nadal będę robił to, co robię i, i myślę, że wśród Tysiąca osób, które przegapiają puentę tego, co próbuje zrobić, znajdzie się dziesięć, które, które ją załapią, zrozumieją i będą miały po prostu lepiej w życiu. Marta, zasypiasz? Bo widzę, że oczami... No, a, a. Ja już dzisiaj ca cały dzień patrzę w monitor, już mam trochę dosyć. No ja dzisiaj spałem trzy godziny, więc nie masz wymówki żadnej. No. Dobra, znaczy słuchaj, wiesz co, ja chciałbym tak podsumować ten wątek, bo mam wrażenie, że ciągle oscylujemy wokół tego, tych, tych kodeków i tego wszystkiego, No zresztą o tym mówisz. Nie, jakby nie, to, że dlaczego WAVy a nie MP3? Dlaczego jakieś tam prorezy a nie mp4, to właśnie dlatego, że już pomijając kwestię. Przepraszam, kwestii, przepraszam. Zanim skończę, zdaję od razu. Kolejny mit. Mm -hmm. RORES nie jest bez strat. Nie jest bezstratny, nie jest bezstratny. Nie. Tak jest. To jest kompresja. Ale czy powiedziałem bez strat tym razem? Czy powiedziałem... bardzo... nie, nie, nie, nie. Tylko okay. jakby, żeby wszystkim innym rozjaśnić. Mm -hmm. To jest kompresja. Inaczej, nie zawsze, zależy, jak go tam ustawimy, ale często jest to kompresja. Często jest to kompresja stratna, mhm. ale przyjęło się, że ona jest stratna na tyle niewiele, że się do wielu rzeczy nadaje mhm. i jest powszechnie po prostu używany, co to powoduje, że tak. powszechnie ludzie nazywają to, że jest to bezstratny kodek mhm. albo bezkompresyjny. I tu cały problem. Koniec dygresji, przepraszam, kontynuuj. Czy Tutaj, tutaj jest takie, takie określenie, które jest milion razy powtarzane na właśnie forum After Effectsa. Intermediate kodek. pośredni. Pośredni dokładnie. kodek, dokładnie. Mhm. I to jest. I tu, tu nie mówimy stratny bez. Kodek pośredni, czyli kodek, który. Dla, dlatego to, to o tym chciałem powiedzieć, dlaczego y, MP3 y, Wave, a nie, y, a nie MP3, dlaczego y, ProRES, a nie MP4? Ponieważ już pomijając kwestię ewentualnych gliczy czy innego takiego, bo nawet bo może się okazać, że wrzuciłem mp 3 wrzuciłem mp 4 żadnych gliczy nie będzie, ale. Y, Procesor dużo bardziej musi się napocić, żeby tak. odczytać sobie ten obrazek czy tę muzyczkę, tak. nałożyć efekty, które mu daliście i z powrotem skompresować przez dynamic linka w media encoderze do z powrotem MP4, no. niż gdy dacie mu coś takiego jak ProRes czy coś takiego jak Wave, który dla niego jest absolutnie potrafi czytelny. Od razu potrafi oczywiście. to przeczytać, mhm. I wtedy jakby, czyli mówiąc krótko, pracując na cho chociażby przykładowych tutaj w tym przypadku ProResach i Waveach, Sprawiacie, że więcej procesora Wam zostaje na to, żeby, żeby przeliczyć efekty, które nakładacie. Przez co? Nawet render trwa szybciej. Przez co render trwa szybciej? Dokładnie Oczywiście, do tego zmierzam. Trwa. Do tego A wszyscy, kurde, bo tutaj tyle pieniędzy spakowałem, to GPU w ogóle śpi, bo GPU przy tym nie pracuje, żeby Absolutnie rozpakować tak. wam plik, żeby zrozumieć mm -hmm. co w nim w środku siedzi. To są Dokładnie inne tak. rzeczy, moi drodzy. Inne Dokładnie rzeczy, tak. A teraz słuchaj, Jerzy, bo tak sobie szybko jak, jak mówiłeś, sobie to przejrzałem, bo mówiliśmy o, zaczęliśmy od Creative Clouda, mówiliśmy o plusach Creative Clouda, czyli dalej, dalej moja i twoja opinia na temat plusów Creative Clouda się nie zmieniła. Mówimy o stabilności, mówimy wspomniałeś, sam powiedziałeś, i tu pamiętam dokładnie, u, można u, sobie już się, odsłuchać. U. Już nie, defensywnie się ustawiam, no. Tak jest, y, że no, można tak się cofać tutaj, że dziewiętnastka nie, osiemnastka nie i tak dalej, i tak dalej. Sam napisałeś w jednym komentarzu, ja mam wszystkie wersje... Stary research, research. szybki zrobiłem, bo pa... nie wiesz co, ja research zrobiłem Jeżeli szybki teraz. Nie, źle, źle to wycofałem. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, wiem, nie wiem czy źle. Chcę, żebyś to żebyś, żebyś, żebyś, żebyś się do tego ustosunkował, bo jakby pamiętam dokładnie, bo czytałem tę dyskusję i ona mi utkwiła w pamięci i, i, i ją odnalazłem właśnie. Napisałeś w odpowiedzi na jeden z komentarzy. Też tam był, nie powiem, wątek był odnośnie stabilności czegoś tam. Mhm. To, to jest twoja, twoja wypowiedź. Ja mam wszystkie wersje i też pracuję zawsze na naj, najstarszej, sensownej, czyli CS6. E, z którego roku jest ten komentarz? What year is it? Z Wiesz którego... co, zaraz, zaraz dokładnie sprawdzę, ale plus, minus, nie, 18, 17, gdzieś tak. E, generalnie, jeżeli mogę, tak, to była taka półprawda, jeżeli pracuję prywatnie e, i robię coś... Ja... Ja mam wszystkie wersje, od CS3 mm -hmm. tak naprawdę. Na C CS3 mam na tej dużej maszynie, na tej, na której teraz nadajemy mam e, CS6, najstarszą. Mm -hmm, mm -hmm. Mam wszystkie wersje zainstalowane i wszystko działa płynnie oczywiście, więc mit pod tytułem, uuu, nie możesz mieć kilku wersji jednocześnie, jest totalnie obalone". zawsze był Jest obalony. mitem, po prostu. E, I tu się zgadzamy, mm -hmm. Piącha, pf, żółwik, więc e, ja muszę brać ze względu funkcji, jaką jakby pełnię pełnie jak to wzniosnie brzmi. Ze względu na to, co robię, muszę bardzo często brać pod uwagę kompatybilność wsteczną. I to mam na myśli. I bardzo często, kiedy robię jakieś rzeczy, kiedy mogę robić na najstarszej wersji, robię na najstarszej wersji. Natomiast w nowszych wersjach są rzeczy, których w starszych się zrobić nie da. Ja, ja aftera 19. Chociaż oczywiście, no, chciałbym, żeby tam troszkę kilka rzeczy. Może nie poszło w tą stronę, w którą poszło. Najbardziej kocham to, czego w Wawterze mi zawsze brakowało, o co prosiłem a Adobe od 20 lat. Tak zwane klastry. To się kiedyś mm -hmm. nazywało klastry. Ostatecznie to się nazywa Essential Graphics, co po mm -hmm. pozwala nam robić instancje kompozycji tak. z parametrami, które sobie sami tworzymy. Mm -hmm. Jesus fucking Christ, jak ja na to czekałem. Po prostu cudowna rzecz. Więc jeżeli chcesz skorzystać z tego feature'a, no to koniec, no muszę mm. robić 2019. Natomiast często robię e, presety, robię rzeczy dla, e, dla moich mistrzów, mistrzów mm. tak zwanych, czyli dla moich kursantów e, e, i każdy z nich może mieć inną wersję. Niektórzy trwają w, tej, w tym micie, że nie, ja bym na 2015 robił. Mhm. Więc ja wracam po prostu do CS6 i myślę, czy to się da zrobić na CS6? Ty, ty, ty, ty, ty, da się, więc robię na CS6. Mhm. Więc to zdanie, że bardzo często pracuję na CS6, jest zarówno prawdą, jak i nieprawdą. Z nowszych wersji, do których wracam, jeżeli mogę, mhm. to jest 2017. Jeżeli mogę odpalać 2017 i na nie coś robić, to robię na tym. Mhm. Natomiast często są przypadki, kiedy nie jestem zmuszony do pracy na nowszych i pracuje na starszej nie dlatego, że jest stabilniejsza, chociaż okej, okay, jest, bo jest starsza, ma dłuższy czas życia, więc więcej mm -hmm. patrzy miała i więcej poprawek. Ale nie tylko dlatego, że o, że nowe są złe, tylko dlatego, że w starej wszystko działa po staremu po prostu. Okay. I wiem czego się mogę spodziewać. W nowszych się dzieją na przykład dziwne rzeczy. W CS6 Weźmy ten silnik Raytrace Engine, o którym żeśmy mm -hmm. gadali, który, jak wspomniałem, już po prostu mam aplikację, zrobiłem, która może aktywować go na nowych komputerach, nowych kartach graficznych i działa zajebiście. Mm -hmm. Na ośmiu komputerach, na których sprawdziłem. <laughs> Dzisiaj dopiero co, właśnie miałem zajęcia z i żeśmy to uruchomili, zrobiliśmy Raytrace'a i działy się rzeczy, w bardzo konkretnych przypadkach, które nie pamiętam, żeby się działy na CS6. Gdybyśmy mieli w ośrodku zainstalowaną CS6, co bym sprawdził z mhm. natomiast nie miałem, więc nie miałem jak. Więc jeżeli mogę, najstarsze wersje, ale mhm. prawdopodobnie z innych powodów, niż mogło się wydawać. Że nie dlatego, że nowe są złe, a stare są dobre, tylko dlatego, że e, po prostu... Znaczy, przepraszam, napis napisałeś, na, to są twoje <grym> słowa, na najstarszej sens sensownej. Na no, najstarszej sensownej, no. tak. Jako... <grym> Zazwyczaj używam takich sformułowań, żeby być zabezpieczony na wszystko, okay. oczywiście. E, I tak powinno się robić i w życiu, i w, i w oprogramowaniu, i w używaniu e, w oprogramowaniu softu, więc najstarsza sensowna jest to okay. takie zdanie, którego się nie da podważyć w, jakiś, w żaden no tak. sposób. W niektórych sytuacjach najstarsza sens sensowna mhm. to będzie 2019. Jak no tak. powiedziałem w samym początku. Czy, wiesz co, jakby tutaj też, <laughs> znaczy jak dla mnie y, mówienie... Bo to ma sens, nie? Po prostu no tak, pracuj w tak, tak. najstarszej sensownej, dlatego, że wtedy osoby, które mają nowsze, mm -hmm. też skorzystają z twojej pracy, jeżeli no tak. robisz coś dla ogółu. Tak? Mm -hmm. Więc no jakby... mm -hmm. Znaczy wiesz co, pracow pracowanie jakby uczenie ludzi, yy, znaczy jakby pokazywanie, że można pracować na starszych wersjach, jest jak, taką, taką dobrą lekcją tego, że żeby ludziom pokazać, że no jednak nie trzeba mieć tego najnowszego zawsze, bo to jest też taki mit, z którym się ciągle spotykam, bo mam za wolny komputer, to czegoś tam nie zrobię, bo Ojej, mam za stary program, tak, to jest, nie znoszę tego, to jest, jest takie napędzające i i się, się przypomnieć. Ktoś nie wie, o czym mówi, więc mówi, że o, mam za słaby komputer, dzisiaj... E, na szkoleniach, bardzo często, mm -hmm. pokazałbym ci obrazek, ale no jakby chyba nie mamy, nie mamy jak tego zrobić. Uh, na szkoleniach mm -hmm. bardzo często mówi o optymalizacji już w trakcie tworzenia projektu. Mm -hmm. Nie gdy już jest to zrobione, tylko w trakcie. Jeżeli chcę zrobić kropkę małą, ma małego cirkla, małą kropeczkę, mm -hmm. która ma mieć powiedzmy 100 na 100 pikseli, mm -hmm. nie? to nie robię solida o wielkości całej kompozycji i nie wpieprzam tam takie małe kropki, bo te wszystkie puste piksele, które są dookoła, After i tak przelicza. musi o nich myśleć, Dobre. musi na nie uważać, musi, o nich, musi je przeliczać, więc po jaką cholerę go do tego zmuszać. To jest też tak jak, przepraszam, e przerwę ci, to jest też mm -hmm. coś, czego ludzie nie wiedzą w momencie, gdy mamy lejery i robimy opacity na jakimś lejerze do zera. Utnijmy tak. go, jeśli on do końca ma iść do zera, utnijmy tak. go, nie zostawiajmy tak. go na zerze, bo, bo After musi, on, on dalej wtedy przelicza, bo on nie wie, czy tam dalej jest 0, czy jest 7, czy jest 15. Teoretycznie wie, mógłby to sprawdzić, no, ale on ale tak nie, nie robi, pracuje, nie, bo on nie pracuje w ten nie sposób. Nie robi, tak bo jest. nie zużywają cyklów procesora na sprawdzanie tak czegoś, jest. że może użytkownik, mm -hmm. może użytkownik nie wie co robi. After Effect to jest urządzenie chirurgiczne. Jakby mam to mam taki dokument, który y, bardzo żałuję, ale nie mogę go opublikować niestety tak dla, dla ogółu. Mm -hmm. Ale mam taki dokument y, odnośnie takich ultra mega podstaw i zasad tego jak ja pracuję w Afterze. Mm -hmm. I jeżeli chcecie ten dokument dostać, wpadniecie do mnie na szkolenie, do IT Media, bum, bum, bum, bum. I mam tam takie zdanie, że After Effect jest narzędziem chirurgicznym. Czyli jeżeli chcecie zrobić operację na Czyli otwartym sercu. Bez gumowych, to to sorry, bez gumowych rękawiczek. Nie 5 pochodzi. lat studiów medycznych i do mhm. tego jeszcze 8 lat po prostu chodzenia i patrzenia, jak inni kroją serca. Tak? To jest to, co trzeba zrobić. Więc After Effect. Będąc narzędziem dla profesjonalistów, zakłada, że oni wiedzą, co robią. Więc mhm. jeżeli mam powód, żeby warstwy nie obcinać, tylko ustawić jej transparency na zero, sorry opacity mhm. na zero, to być może mam jakiś powód. I mhm. nie marnują cyklów procesora, żeby sprawdzić, czy faktycznie miałem powód. Mhm. Okay? To nie jest aplikacja, która myśli za was. W większości przypadków. Są dwa przypadki, gdzie ona myśli za was, z tym mnie bardzo wkurza do dzisiaj. Ale to można łatwo zmienić. I zapomniałem od czego ta dygresja się wzięła generalnie. Przypomnisz? Dygresja się wzięła, optymalizacja, projektu. optymalizacja projektów. Mm, tak, optymalizacja projektów. A, no właśnie. tutaj. I Pamiętam teraz drugą dygresję, do której chciałem wejść. Tak, zaczęliśmy od, od mega, mega solida z małą tak, kropką z na środek. Picelem, tak, z kropką. Tak, e, tak z kropką. I, i, I jakby ekstremalnym, ale bardzo popularnym przykładem tego są osoby, które dopiero zaczynają wchodzić w świat i nigdy nie myślą, Przepraszam. bardzo często nie myślą o tym, jak takie programy działają i co one mm -hmm. muszą robić, czyli co komputer musi robić. Wyobraźmy sobie sytuację. Mamy fotografa, który całe życie robi zdjęcia. Ma cyfrówkę i robi zdjęcia w 1500 megapikseli. I chce sobie zrobić z tego slideshow, show. on sobie zrzuca te zdjęcia z karty, wrzuca je do After Effecta w rozdzielczości 30k, a chce wypuścić HD. Kuj, nawet 4K chce to nie? Uh -huh. To musi zeskalować te wszystkie zdjęcia, żeby one mu się zmieściły do procenta ich wielkości. Te wszystkie piksele tam są. Absolutnie I After tak. musi je przeliczyć, nawet jak ich nie widać. Uh -huh. I ten człowiek robi sobie slideshow z 10 zdjęć, robi render i potem płacze na jakiś 36 porad, że godzin. Mówi o my 36 godzin będziesz renderował. O, mój głupi Windows, mój głupi. After effect i coś tam i coś tam. Mm -hmm. Nie, musimy po prostu troszeczkę, troszeczkę pokory. Te aplikacje działają dobrze, ale są. Wymagają również od nas odpowiedzialności, również kładą mm -hmm. na nas odpowiedzialność, żebyśmy wiedzieli, co robimy. Mm -hmm. Kiedyś napisałem Wielki post na ten temat. Ora tego nie znalazłeś. Nie pamiętam na jakim forum, ale miałem wielgachny <śmiech> wypód na ten dokładnie temat, że odpowiedzialność jest tak samo po stronie aplikacji, mm -hmm. jak i po naszej. Absolutna, absolutna zgoda. Wiesz co, ten przykład ze zdjęciami też ciągle, ciągle każdemu powtarzam, bo to jest najczęstszy I to problem. bardzo często, kurczę, dwa razy w miesiącu przynajmniej. Tak, na tak, tak, tak, tak forum. absolutnie, bo wtedy wiesz, no bo naj, najczęstszym, najczęstszym problemem tutaj jest właśnie sytuacja taka, gdy ktoś kupuje, wspominaliśmy chyba podczas zeszłego, zeszłotygodniowego spotkania o projektach na tym, na gotowcach. Na gotowcach enwato i tak. tak, i wiesz co, nie, znaczy nie, chcę, nie chcę o tym mówić, tylko to jakby tutaj to, to jako przykład dać, to. Podobnie z tymi zdjęciami. Ja zawsze, zawsze, zawsze jakby dostaję takie zapytanie, no mam 15 sekundowy projekt, pokazuje mi, że będzie się renderował 36 godzin. Pierwsza sprawa, sprawdź rozmiar zdjęć. Druga sprawa, sprawdź, sprawdź, sprawdź ekspreszyny czy wiesz, czy i konwersja ekspreszyny. Okay przepraszam. Mm -hmm. Odpowiedź na forach, jaką dają inne osoby, mm -hmm. to jest stary. Wyczyść cash. wszystko będzie dobrze. No, no, nie, tak, no, no. tak, no tak, no tak, no tak, no tak. Okej, okay, czyszczenie cache pomaga często, ale nie dlatego, że samo czyszczenie cache pomaga. Bardzo często pomaga coś innego, tak. co jest częścią procesu Zgadza czyszczenia cache, więc Zgadza można się. zrobić tylko tą jedną część. A odnośnie, odnośnie tych, tych, tych, tych zdjęć, tego wszystkiego, chcę tylko sprostować. Mhm. Nie chcę oczerniać ani oskarżać, ani obrażać jakichś osób, które nie wiedzą, co robią i używają tych zdjęć, e, takich dużych, tylko właśnie znowu wrócić do tego. E, to, to, co mi się nie podoba, to to, że natychmiast są oburzeni mm -hmm. i oczerniają i aplikacje, i system, czy to Maca, czy Windowsa, bo takie mm -hmm. rzeczy wynikające z głupoty użytkowników mm -hmm. zdarzają się na obu systemach. ok? Tylko, że no, mag was pogłaszczy po, po, po głowie i powie nie, nie stary, nie twoja wina a? i generalnie dlatego... No, co, dobra, nie wchodzimy w to w dyskusję, bo w ogóle nie ma, nie ma co. Generalnie sprowadza się do, do tego, żebyście, e, którzy dokonujecie takich problemów, powodujecie takie problemy i dopiero zaczynacie wchodzić w ten świat, mhm. to myślna wasza postawa powinna być taka mea culpa. Okay? Mhm. Mój błąd. Nie wiem jaki. Nie jestem w stanie tak. sobie wyobrazić, jaki błąd mógłbym zrobić, ale weźcie pod uwagę, że te aplikacje, tych aplikacji nie pisze grupa dwóch gości, którzy siedzą w garażu, tylko to jest wielgachna korporacja. Tam dopisanie jednej linijki kodu wiąże się po prostu z procedurą. Z biurokracją, że chcą dopisać jedną linię kodu, po prostu dwa tygodnie czekania na zgodę komisji, która potwierdza decyzję komisji, która potwierdza decyzję komisji. Znaczy okay? i, też, i też nie i też nie, przepraszam, ci, i też nie bez powodu, U... przynajmniej nie, nie w pełni, nie bez powodu ta biurokracja na tym wszystkim siedzi, ponieważ w tak skomplikowanym U... programie dodanie czy usunięcie jednej linijki kodu, czy zmiana jednej, w jednej linijce kodu może posypać ci tak naprawdę 99% innych rzeczy. To są olbrzymie pieniądze. Absolutnie. Tak. Niektóre oni sobie biorą do kieszeni, oczywiście biorą, tak? Ale to są olbrzymie pieniądze nie dlatego, żeby oni mogli je brać do kieszeni, tylko dlatego, że w jednym dziale firmy mhm. pracuje 500 osób, które mają rodziny. Każda rodzina ma załóżmy, trzy osoby bądźmy, bądźmy hojni, tylko trzy osoby, tak? Z jednym dzieciakiem na przykład. A są wiemy, że są zwłaszcza w Stanach. Mhm. Więc, więc oni wszyscy się muszą z tego utrzymać. I jeszcze musi starczyć na zysk, na reklamę, na rozwój, na badania. Więc i, I wracając znowu, zataczając piękne, duże koło płacąc 30 euro czy 40 euro za miesiąc, żeby to wszystko działało, ja pierdzielę. Jeżeli ktoś ma problem z tym, to po prostu chyba nie wie, jak się to działa. A wiesz co, wiesz co, tutaj jakby, znaczy. To... Ja często w innych w innych, jakby w innych jakby w dyskusjach na inny zupełnie temat, e, często, często o tym powtarzam, o czym powiedziałem tutaj w kontekście programu i w kontekście pracy kreatywnej, to to, że e, zresztą nie chcę o polityce tutaj mówić, ale myślę, że my Polacy mamy ogólnie... Nie wchodźmy w to, ale nie, my Polacy mamy ogólnie też takie wdrukowane, że jakby... E, wszystko, co się dzieje, no nie mówię, że my wszyscy, ale jednak gdzieś tam sch myśląc schematem i, i wiele osób ma takie podejście, że cokolwiek się stało w naszym życiu, jest to wina ich. Nie nasza wina. Nie Ino nasza zewnątrz, wina, tak. to jest wina ich. Czy to jest tak. ich, to, to jest inna grupa yy, tak. o innych poglądach politycznych. Czy ich jakieś tak. zagraniczne wielkie lobby, czy jacyś... Yy, czy jacyś yy, ty... masoni, czy cholera wie kto, już nie, nie wnikają w no, to. Zrobiłeś, zrobiłeś bardzo fajną e, mhm. rzecz, bo jakby były badania przeprowadzane. E, to, czym mówisz, nazywa się fenomenem tzw. In -group, mhm. -group out -group, tak in-group i out-group, czyli ci, którzy są w jakiejś grupie i ci, którzy są poza tą grupą. I robiono bardzo fajne badania że łączono ludzi różnych ras, różnych wiar, różnych mhm. kolorów, raz, oczywiście rasy nie istnieją, tutaj chcę zaznaczyć, jeżeli ktoś nie wie, to, to to poszukajcie trochę. Rasa jest jedna, ludzka, więc różnych ras w cudzysłowie, kolorów, wierzeń, przekonań i tak dalej, łączono ich losowo w grupie. W momencie, mm -hmm. gdy oni, uczestnicy badania, byli przekonani, że są łączeni na podstawie jakiegoś kryterium. W momencie, gdy byli łączeni totalnie losowo. I ci, którzy są w in-grupie, wewnątrz grupy, mm -hmm. zaczynają nagle e, jakby unifikować swoje poglądy, przekonania, mm -hmm. e, myśli do jednego wspólnego mianownika. I oni wszyscy mają rację, a ci, którzy są poza, racji nie mają. W momencie, gdy się potem tych ludzi przemiesza, to mhm. ci, którzy wyznawali tak. jedne poglądy, jakiekolwiek by nie były, zaczynają przybierać poglądy grupy. I mhm. to jest niestety e, to bardzo ważne badanie. Nie pamiętam, kiedy ono było robione, dwa lata czy trzy lata temu, Uh, żebym, ja żebym wiedział, że na to zejdziemy, to bym miał przygotowane, <laughs> jak to się nazywało dokładnie. Poszukajcie in-group, out-group mm -hmm. studies. Po prostu. Znaczy to, jakby to, to taką, jakby to taka dygresja, bo mm -hmm. szerzej tak, się tak, na ten problem. To po... mm -hmm. Ale wiesz co, ale to, to, to jest właśnie, ale to widać właśnie też w naszej branży. To właśnie to, to takie proste, proste zrzucenie. zrzucenie... Każdej branży. W każdej branży, absolutnie w każdej no. branży, tak? Ja, dlatego ja osobiście wychodzę z założenia zawsze, że. Yy, tu już bardziej na życie to przenosząc, że no, wszystko, coś się w moim życiu stało, może nie zawsze jest moją do końca decyzją, ale zawsze jest moją winą. Znaczy, jakby, Jasne. jest jakby. O, o, o, o, o, no. Bardzo, bardzo ładnie no, Znaczy, Story, mówiąc coś. wina, mówiąc wina, może to nie jest do końca odpowiednie słowo, ale jakby, tak. jakby konsekwencje tego, no. Jeżeli ja coś jestem... tobie się stało, co tobie się nie podoba, mm -hmm. to można upraszczając, y, mówiąc <laughs> w Green Roomie rozmawialiśmy trochę o NLP i o tych innych ściemach, ale, ale, ale, ale, ale to, jest, to, to jest to, co się jakby troszeczkę zgadza z tym. A domyślna pozycja, tak powiedzmy, mm -hmm. domyślne, domyślna pozycja, tak samo jak użytkownik powinien domyślnie uważać, że jeżeli coś nie działa, to to jest jego wina, nawet jeżeli nie rozumie i nie wie dlaczego. Tak samo jeżeli tobie się coś stało, mm -hmm co Tobie Ci nie podoba, z czym się nie zgadzasz, to jakby weź na to odpowiedzialność, mm -hmm. za to odpowiedzialność, mm -hmm. że Ty na to pozwoliłeś. Oczywiście są wpływy z zewnątrz, na które nie mamy kompletnie e, wpływu, natomiast pozwoliłeś na to, żeby coś, co Ci się nie podoba, w cudzysłowie złego, mm -hmm. e, Tobie się stało. Dokładnie. tak. Na niektóre rzeczy nie mamy mm -hmm. wpływu, ale za to mamy wpływ na to jak sobie z tym jak sobie z tym radzimy dokładnie tak jak powiedziałem że jakby że nie do końca jakby nie do końca to coś w naszym życiu dzieje jest do końca absolutnie naszą decyzją ale potem jakby bierzemy mówiąc potocznie bierzemy to na klatę tak jeżeli będziecie ciągnęli temat to poczekajcie bo zaczyna się robić bardzo bardzo interesujące, nie to, żeby do tej pory było nudno ale tutaj możemy zejść na fajne tematy ja się muszę iść wysikać zaraz dobra dobra to może zanim Jerzy przyjdzie, Marcel, jeszcze jakieś, jakieś pytania masz do Jerzego i czy będziemy je e, Myślę, szybko przerzucać? Myślę, nasza, czy? nasza pula tutaj pytań została wyczerpana, ewentualnie nie wiem, zostały chyba dwa albo trzy takie luźne pytania, myślę, że możemy spokojnie je zostawić na następne nasze spotkanie z Jerzym. Znaczy wiesz co, nie, ja bym, ja bym powiem Ci tak, ja bym na pewno na pewno Jerzego zapytał, co, co, teraz, co teraz i gdzie teraz, żeby się zareklamował. Mhm. I druga sprawa, zadałbym pytanie, które zadał Karol Michalik na naszym Facebooku, mam nadzieję, że nas jeszcze słuchasz, czyli o pytanie odnośnie odnośnie mhm. after-effects, After Effects i Effects, Premier i Resolved i Fusion. I to więc Resolve i Fusion. Tak, Możemy tak, to tak. pytanie. No to tak, tak, te, te dwa bym jeszcze, jeszcze tutaj, że mu zadał, jak ma jeszcze chwilkę, żeby z nami pogadać. Mam nadzieję, że ktoś nas jeszcze słucha. No, też mam taką nadzieję. No, nie patrzę na liczniki. Staram się nigdy nie patrzeć w trakcie transmisji, ale mam nadzieję, że ktoś nas jeszcze słucha i że będziecie nas słuchać potem e, e, odsłuchiwać w podcastach. No. A ty tak, Marcel, jakoś zacichłeś, zamilkłeś. No wy, wy, wy, tutaj, ja jestem taki mniej mm. rozmowny niż wy. To więc, wiesz co, jeśli... Tutaj akurat trafiło na dwóch wodzirejów, także siedzę cicho <laughs> i po prostu słucham bardziej gady z Okej, okay. wiesz co, to tak wrócę jeszcze do tego, czy jak mówiliśmy o Umbrella Akademii i zapytałem o Doom Patrol, mm. bo tam się nam wątki rozjechały i... Mm. Dlaczego zapytałem o Doom Patrol? Bo jak dla mnie te, te, te, te dwa seriale są bardzo do dość... siebie... Znaczy, bo jakby schemat jest podobny. czy znaczy, klimatem tak... są podobne. czy znaczy, młodzi ludzie, super, jak jakieś tam i tak i tak dalej, i powiem Ci, zastanawiam się, czy ten, czy te seriale, bo nie znam genezy powstania tych seriali, które wydaje mi się, że Umbrella Academy nad, nad nim praca była wcześniej, potem dopiero D Doom Patrol, i wiesz co, nie wiem, czy te, te, te dwa seriale, znaczy te dwa seriale bardzo mocno mi pachną takim sznytem, który jest bardzo częsty w amerykańskim kinie, Mówimy tu, mówię tu akurat o filmach długometrażowych że w momencie, gdy wychodzi jakaś superprodukcja amerykańska duża, to wychodzi jakaś mniejsza wytwórnia, która na bardzo podobnej kanwie próbuje opowieść zbudować. To tutaj mi przychodzą do głowy dwa tytuły, yy, Olimp w ogniu, Olympus Has Fallen to uh -huh. jest o ataku terrorystycznym na, na Biały Dom i drugi, który wyszedł dokładnie w tym samym roku to był chyba 2013 albo 2014 Świat w płomieniach White House Down Eee, ja myślę, też... się na Black Hawk Down. Nie, to sam, zupełnie ten... inna. Mówi... Ja wiem, wiem, wiem. I obydwa filmy dotyczyły zamachu terrorystycznego na Biały Dom. Obydwa filmy były jakieś tam sobie, tam były komandos, tu ktoś tam. I obydwa ratują prezydenta i ten sznyt jest bardzo podobny. I te seriale tutaj, hmm. Abrela Akademii i Doom Patrol, Właśnie mam wrażenie, że tutaj też taka, taka wojenka między wytwórniami nastąpiła. O, poczekajcie, eee, poczekajcie, muszę znaleźć... tak, eee, szczerze, jeżeli, jeżeli chodzi o, o te seriale, nie wiem, kiedy był tworzone, Umbrella, Umbrella Academy na pewno została e, później ogłoszona niż Doom Patrol. Tak, tak? Mi się o, wydaje. To może odwrotnie mogę było się, jednak. Mogę się, w sensie że Doom Patrol to jest ogólnie taki. Mm, to jest taki, w sensie, że to jest takie uniwersum główne DC, ale mm. oni są tak bardzo na uboczu. Oni też wychodzili w takim, nie wychodzili w głównej linii wydawniczej DC, tylko w takiej, w takiej pobocznej. Ona się nazywała Young Animal. Mm -hmm. W tej chwili ją zamknięto. I to był bardzo dziwny komiks. I był pisany przez jakiś czas przez tego samego autora, który, Gerard White, też pisał mm -hmm. Doom Patrol i on jest też twórcą Umbrella Academy. Znaczy ja polska Ger, Gerard, Gerard, Gerard White, ta osoba, która pisała, pisała te scenariusze do tych komiksów, to jest Wokalista, uh, My Chemical Romance. Okej, okay, kojarzę. Mike albo do ramy, albo kojarzy... gitarzysta, albo gitarzysta, w sensie znam zespół, ale nie, nie wiem dokładnie, bo tam było dwóch braci. Mhm. E, oni założyli ten zespół, jeżeli się nie mylę. E, to mhm. właśnie on jest albo gitarzystą, albo, albo wokalistą. Okay. Jeśli ktoś ktoś się Chce um, bo jakby nie wiem, dlaczego rzeczywiście o tym akurat rozmawiać? Jeszcze nie, bo tak wyszedłeś, z, z chwilkę pogadaliśmy o tym, jakby o co chcielibyśmy Cię jeszcze zapytać, żebyś się też trochę zareklamował jeszcze. Jakby podsumowując trochę nasze spotkanie. To od razu jak będziemy gadać, to wiesz tam o się, wstaw, żeby wyświetlił stronę internetową i przełącz się na chwilę. Ci, co hmm. oglądają, sobie zobaczą. Wpisz sobie IT Media, pojaźni, tam wyskoczy i tyle. Dobra, dobra. E... E, kontynuując to... E... W każdym Doom... razie, poczekaj, po, czekaj, Marcel, bo Jerzy zapytał, skąd to się wzięło, a potem zaczęliśmy, bo jakby zaczęliśmy, to znaczy ja wspomniałem o tym, o czym mówiliśmy na początku, Doom czyli Umbrella Academy versus Doom Patrol i o tym, że jakby te, te, te dwa tytuły są bardzo podobne gdzieś tam w schemacie, bo tu mamy grupę młodych ludzi, jedno w jednym, jednym, jednym i drugim serialu i z, z jakimiś supermocami i to pachnie taką typową wojenką, która często się w amerykańskim kinie odbywa, czyli w momencie, gdy jakaś duża wytwórnia robi duży film i tutaj wziąłem właśnie ten Olympus Has Fallen, to jednocześnie w tym samym roku jak najszybciej jakaś mniejsza wytwórnia, może z trochę gorszą obsadą próbuje szybko wydać o dość podobnym tytule, albo o dość podobnym schemacie kolejny film i tutaj jest White House Down, który też właśnie w tym samym roku powstał, żeby jakby na kanwie tego zarobić, jakby podszywając się trochę pod ten tytuł, to trochę w, tym, w, tym, w tym roku, mm. słuchajcie, to w tym roku trochę tak się, W tym roku, tak, znaczy w 2018, przepraszam, tak troszeczkę do tego doszło w przypadku, w przypadku Dywizjonu 303, tych dwóch filmów polskiego i brytyjskiego mm -hmm. odnośnie Dywizjonu 303. Zaraz tak? wam podam Najzajemne, No i o tym, i o tym filmie, właśnie gadaliśmy. Nie? Ostatnio. Uh, ostatnio to znaczy, nie wiem, rok temu, dwa mm -hmm. lata temu, gdzieś tak. Przez długi czas mówiłem, że najlepszym filmem ostatniej dekady, mówiłem to z 10 mm -hmm. lat temu pewnie, był Stranger Than Fiction. Mm -hmm. Czyli przypadek Harolda Krika, to się nazywa po polsku. Bardzo fajny. Natomiast powiem Wam, że właśnie nie wiem, rok, dwa lata temu gdzieś tam coś sobie włączyłem do snu, i tak już leży, i tak przysypiam, jedno około otwarte, dobra, Netflix, coś tam oglądam. Niestety nie ma tego filmu na Netflixie. Mm -hmm. Film Fan. Ta styczny. Oglądam i mówię: Kurde, co to jest? To jest pastisz? To jest satyra? Mhm. Czy to jest poważne? I, i, i, I o co chodzi? I nagle widzę jednego aktora, już teraz nie pamiętam jakiego, ale jednego gwiazdora amerykańskiego. Mówię: Okej, okay, no czasami nawet Bruce Willis gra w jakimś czymś nie wiadomo czym. Mhm. Potem patrzę, następny aktor. Potem patrzę, następny aktor. Mówię, kurna mać, gwiazdorska obsada. To przecież jakiś gniot jest totalny, nie? Mhm. I mówię, o co chodzi? Film, zaraz wam podam tytuł, jakby buduje okay. napięcie. No. A, film po prostu genialne studium języka filmowego. Jedynym faktem, który przeciwdziała mojemu pierwszemu wnioskowi, że to jest czysty przypadek, że jakiś student zrobił sobie film, w którym są wszystkie klasyczne zabiegi, języka filmowego wykorzystane, żeby budować napięcie. Mm -hmm. e, jedyny argument przeciwko temu jest taki, że tam jest ultra mega gwiazdowska obsada, mm -hmm. ale reżyser, kurna, nikt nie ma pojęcia, pierwszy jego film i ostatni. Mm -hmm. e, przynajmniej na tamte czasy. Film nazywa się The Big Game. I scenariusz sznytowy, jak, jak po prostu, jeżeli jest książka na temat sznytowych scenariuszy, to, to jest pozycja numer jeden. Okay? Czy jest prezydent, który sobie gdzieś tam leci w Air Force One, mm -hmm. coś się wydarza, prezydent skacze na spadochronie, ląduje w puszczy. Ja nie wiem czy tam, w, czy, czy, czy, czy ląduje na, na, na, na jakiejś Syberii, czy tam gdziekolwiek, czy na Alasce. Wszystko jedno. Generalnie dzić puszcza, nikogo nie ma. I spotyka jakiegoś chłopaczka. Młodego chłopaczka, który nie ma pojęcia kim prezydent jest. Bo oczywiście mm -hmm. prezydent jest z USA, a oni są gdzieś kompletnie indziej. No i tutaj wchodzi mój, jeden z moich ulubionych typów filmu, typu film Drogi oraz e, relacja uczeń-mistrz. Mhm. I oczywiście, kto jest uczniem w tej relacji? No gówniarz, który nie ma pojęcia o etykiecie i o tym, jak się odnosić do prezydenta, ale za to wie o życiu, bo się wychował, kurna, w dżungli, mhm. tak? tam czymkolwiek innym. I co patrzę, każdy jeden tekst, po prostu tekst, takie one-linery, mm -hmm. które po prostu Schwarzenegger mówi I'll be back, czy coś innego. Każdy jeden tekst to jest taki i każde jedno ujęcie jest takie. Mm -hmm. Jak oglądałem, to pamiętam do dzisiaj, że sobie myślę, no kurde, to zaraz po prostu powie e, coś w stylu e, not, on prostu, <laughs> później, not on my watch, i po prostu sekundę później not on my watch. Ja sobie w tym momencie myślę, no kurde, to teraz potrzeba takiego ujęcia, że kamera leci dookoła, mamy dużą paralaksę i wszystkie góry, które ich otaczają po prostu krążą z wielką prędkością, oni są w samym centrum. Sekundę później, kurna, dokładnie to ujęcie. Po prostu pastisz, mhm. totalny gniot, ale to się tak świetnie oglądało, że, że, że po prostu na zajęciach z montażu filmowego i ze sztuki filmowej mówię, słuchajcie, znajdźcie ten film, jakimikolwiek środkami potraficie, obejrzyjcie, bo to jest po prostu genialne. Mhm w niektórych filmach są wiecie, są momenty takie, które mamy jeden reżyser, niech to będzie, czy to jest Fincher, niech pomyślę. Kto reżyser, reżyserował Bad Boysów, pamiętajcie? No, okay. e, nie, to nie Fincher. To e, nie, Fincher, nie. On nie, też nie, nie, drugich Bad Boysów i e, chyba pierwszych też reżyserował kolej Transformersów. E, Fakt, nie no, pamiętam. Tak. Jak on się nazywał? Mm. No mniejsze, no, dobra, znacz w Google i zaraz powiesz. Fincher ma jakby inne zabiegi. Jakby w ogóle bardzo fajnie widzieć rozwój Finchera z każdym jego filmem. Na początku ta kamera lata mhm. i generalnie coś tam robi handheld, a potem im nowsze filmy, tym ta kamera jest bardziej uh, takim mistycznym mhm. obserwatorem, uh, który jakby stoi z boku, mhm. nikt nie wie, że on tam jest. W zasadzie kamera zawsze na, na statywie nieruchoma, chyba, że jej ruch ma opowiedzieć historię. Mhm. Kiedy tak się dzieje, ta kamera wykonuje ruchy, które normalnie są kamerą niemożliwe, czyli przelatuje przez dziurkę od klucza albo coś takiego. Mm -hmm. No, fantastycznie, jakby jeżeli ktoś się tymi tematami interesuje, bardzo polecam przestudiować, obejrzeć filmy Finchera, jakby od najstarszych do współczesnych. To jakby fajnie widać. Mm -hmm. W każdym razie, w tym filmie o mistycznym tytule, który zaraz podam. Jest studium wszystkich najbardziej obecnie klasycznych i kanonowych i studiowanych przez studentów na uczelniach ruchów kamery, mm -hmm. metod reżyserii, metod kadrowania, tekstów, czyli scenopisarstwa, no wszystko. Mm -hmm. Film nazywa się The Big Game. Ja muszę, prost... sobie, muszę sobie sprawdzić. Nie po prostu kosmos. Więc to trailer obejrzyjcie mm -hmm. tylko, The Big Game, i dokładnie będziecie wiedzieli, o czym mówię. The big game. Kosmos. Mm -hmm. Normalnie chyba, kurde, mało ochotę to dzisiaj obejdzie. To na... się to nie ma. S... Słuchaj, to tak. Dwie, znaczy, wiesz, to nie, to nie. Może tak, bo będziemy podsumowywać krótko, bo mam nadzieję, mam, mam wrażenie, że już nas nikt nie słucha poza nami samymi. Słuchaj, pytanie... E, no kurde, dwie i pół godziny nadajemy, ja No, pierdziu, tylko, no. no właśnie, tylko. Słuchaj. Ja się dopiero rozkręcam. Wiesz to nie. Dopiero... Słuchaj, Karol, Karol Michalik na Facebooku zapyta, zadał pytanie. W sumie miałem trochę o tym mówić, ale zadał pytanie. To jest pytanie konkretnie do ciebie, więc odpowiedz. Jerzy, z chęcią usłyszałbym twoje zdanie na temat porównania premier plus After Effects versus Reso Da Vinci Resolve i Fusion. O, mm -hmm. okej. Okay. To są troszeczkę dwa różne światy. Eee, weźmy pod uwagę pie pierwszy punkt, architekturę. Mm -hmm. Architektura After Effectsa jest oparta na warstwach. Architektura Fusion jest oparta na node'ach, czyli na tak zwanych węzłach. Mm -hmm. e, węzły mają przewagę nad y, warstwami, mm -hmm. że można jeden węzeł wynik jednego węzła czyli mówiąc terminologią afterefekta jedną mhm. warstwę mhm. wysłać w kilka miejsc do innych warstw ale po drodze robiąc tą źródłową warstwą różne inne rzeczy bo mhm. w afterefekcie żeby to samo zrobić zazwyczaj nie zawsze jak chcecie wiedzieć kiedy, to zapytajcie mnie, papa, na Adobe After Effects Polska, forum na te, ten, grupa na Facebooku. W After Effects trzeba za każdym razem prawie zrobić nową warstwę, która będzie miała te inne węzełki, czyli inne filtry, inne efekty mhm. dodane po drodze i dopiero po tym jej użyć, najczęściej jako prekompozycja. Więc, no generalnie, wiele osób mówi, że robi się bałagan. Węzełki są super. Mhm. Fusion jest dobry pod tym względem, że jest interfejsowo i logistycznie oraz filozoficznie, jeżeli chodzi o konstrukcję programu, bardzo podobny do Nuke'a. Niuk tak. jest powszechniej używany w dużych studiach, ale no niestety jest drogi. Zdaje się, że mają wersję edukacyjną, ale nie dam głowy, nie chcę skłamać, więc jeżeli chcecie się w jakieś studio gdzieś kiedyś w życiu zaczepić, Szansa, że jeżeli. Po, wasza szansa na przyjęcie, jeżeli powiecie, ogarniam miłka, będzie znacznie wyższa. Nawet jeżeli powiecie, ogarniam fusion. To z doświadczenia wam powiem, że osoby, które zatrudniają w takich studiach, zazwyczaj to nie jest przysłowiowa pani Basia sekretarka, która przysłowiowo nic nie wie, znowu nie chce obrazić, generalizuje, tak? Tylko są to faktycznie osoby taka Pani Basia cudzysłowiowa zbiera te CV i podania i daje komuś, ej Drozda, weź zobacz, ta osoba się nadaje. Mhm. Ja czytam, patrzę, uuu, ogarnia Fusion. Hmm, Fusion nie mamy, ale mamy nuka. damy radę, tak? Więc bierzemy taką osobę. Mhm. Co jest lepsze, to jest tak samo złe pytanie, jak żeśmy mówili, nie wiem, z godzinę temu, Jaki program do montażu jest najlepszy? No to tutaj jest, wiesz, okay. przepraszam, przerwę ci, no, bo tutaj mm -hmm. jest pytanie, wiesz, Premier plus After Effects versus Resolve versus Fusion. No to tutaj mamy właśnie After Effects versus Fusion, już powiedziałeś. Premier versus, versus Resolve, no to nie jest dobre Resolve pytanie. Resolve był, to też nie jest dobre pytanie, bo Resolve był pierwotnie programem do... E, korekty slash gradacji koloru. tak, tak. tak. E, fakt, że ma funkcje montażowe jest dobry. Okay. Mhm. Fakt, że obsługuje niektóre formaty, chociażby takie jak ten Black Magic, mhm. o których mówili wcześniej, może być korzyścią dla osób, które z Black Magica korzystają, więc będą chwaliły Da Vinci versus Premier, że w Da Vinci to działa, a Premier jest głupi i w nim nie działa. Jeszcze. Mhm. Okay. Natomiast Premier jest dedykowaną aplikacją, projektowaną od no, ponad 20 lat, tylko mhm. do celu w zasadzie montażu. Tak jest. Nawet gdybym nic nie wiedział o tych dwóch aplikacjach, poza tym, że DaVinci do koloru, premier do montażu, to zawsze wybieram aplikację, która była zaprojektowana i cała mhm. jej filozofia działania jest wymyślona do tego, żeby robiła konkretne jedno zadanie. Aplikacja wyspecjalizowana w jakimś zakresie zazwyczaj będzie lepsza od aplikacji, mhm. która robi coś innego, super, a tamto tylko przy okazji. Dlaczego mieliśmy, nie wiem czy pamiętacie, że takie czas jak się płyty CD wypalało, mm -hmm. dlaczego mieliśmy wbudowaną funkcję wypalania płyt CD w każdym systemie operacyjnym, a mimo to mieliśmy programy takie jak Nero, tak. albo coś innego, które kosztowały y, no, swoje tam złotówki. To mm -hmm. nie było 10 złotych, tylko 200, 300, 500 tak, złotych. Tak, tak. Dlaczego te aplikacje były tworzone i były, i były warte tyle pieniędzy? Bo to były dedykowane aplikacje, gdzie poświęcono czas, aby robić konkretne rzeczy. Więc pytanie, co jest lepsze, Premier plus After versus Da Vinci, versus, da Vinci plus Fusion, nie do końca jest uczciwe. Um, przykładowo, wiele osób, które widzą ludzi męczących się z kompozytingiem w Afterze, mhm. mówią, stary, co ty w ogóle robisz, kurna, wyścig opanuj, nuke mhm. albo Fusion. I okej, okay, jeżeli ktoś robi tylko i wyłącznie compositing, mm -hmm. to jest argument rzeczywiście za tym, żeby jednak przejść do Fusion, e, czy do, czy do Nuka. Mm -hmm. Natomiast e, pamiętam, nie wiem kiedy to było, na ostatnim NAB jak byłem, była premiera którejś tam wersji Nuke'a, e, industry standard. Nuke to jest industry mm -hmm. standard, wszyscy, o, wszyscy ogarniają Nuka. E, był jakiś update, że jest, nareszcie mamy tak zwany transform node, czyli coś, co pozwala nam animować mm -hmm. i przesuwać w terminologii After Effects'a warstwy, czyli mamy plik wideo, i możemy sobie zanimować, że on się przesuwa z lewej strony ekranu na prawo stronę ekranu i to był wielgachny news w świecie Newka na tamte czasy, natomiast mm -hmm. After w ogóle pff, pierdnięcie, tak? to jest podstawowa rzecz, którą się robi. No. więc dla mnie After łączy jakby najlepsze z obu światów. Jeżeli ma się troszeczkę, trochę cierpliwości i trochę takiego zrozumienia większego, to można tą, w cudzysłowie, ułomność After Effecta w kontekście pracy w Nuke lub w Fusion, pokonać, używając hmm. efektów, których wiele osób nie rozumie, na przykład takich jak CC Composite. Jest, ja jestem mistrzem robienia rzeczy na jednej warstwie, że tak powiem samozwańczym, ale no jestem, mm -hmm. sorry. <laughs> Więc y i tutaj wchodzi właśnie ten CC Composite, który troszeczkę wprowadza tą samą architekturę, którą ma Nuke i Fusion w bardzo małym stopniu, ale wprowadza. Tutaj swoją drogą jest okazja na fajną dygresję. Swego czasu e pracowałem z jednym programistą nad stworzeniem nodowego systemu jako plugin do Aftera, mm -hmm. żeby można było robić. I on nawet działał, ale żeśmy nigdy go nie skończyli. Uh, więc jeżeli chcesz robić compositing, czyli masz nagrany materiał z green screena na przykład, z którym już nic nie musisz robić poza kluczowaniem, wszystko inne jest zrobione. Trakowanie, okej, okay, trakowanie mm. jeszcze możesz zrobić. Wszystko jest zrobione, wszystko działa pięknie, i chcesz to złączyć z innym obrazkiem, który już jest dostosowany w ten sposób, że pasuje do Nuke albo Fusion, kurde, to to jest Twoje wyjście. Dokładnie. Ale jeżeli cokolwiek musisz jeszcze więcej z tym materiałem zrobić, mm. um, może jednak kosztem tego, że zamiast robić węzełek na tak zwanym noudzie, zrobisz sobie duplikat warstwy. Może to nie jest duży koszt, ale za to wygoda mm. pracy jest większa. Jest, to jest trudne pytanie na, na, na odpowiedź. Nie ma jednej odpowiedzi. Czy nie ma jednej um, odpowiedzi. To, to nie ma jednej, jednej odpowiedzi. Dalej. Teraz dokładnie. Teraz mamy mam wśród e, mistrzów. E, Sylwka, Sylwek, pozdrowienia, jeżeli nas oglądasz, który właśnie zaczął się w Fusion bawić, chciał w Newka, ale Fusion jest darmowy, więc grał w Fusion i jak ja się cieszę, jak widzę progres i postęp osób, przy które jakoś tam szkoliłem, oczywiście nie biorę Całości zasług, ich sukcesów dla siebie, ale no nie ukrywam, lubię troszeczkę tak zwanej reflected glory, czyli jakby jakiś ich sukces to, aha, miałem swój udział, bo się ode mnie troszeczkę tego dowiedział. Mm -hmm. jakby widzę, jak, jak postępuje i jestem zafascynowany tym, co robi. Uh, większość rzeczy, które widzę, mówię: Ok, w że też bym to zrobił, pewnie tak samo mm -hmm. łatwo/trudno. Natomiast nie odbieram, nie argumentuję przeciwko temu, że jeżeli robi dokładnie to mm -hmm. i robi to w dobry sposób, to new slash Fusion byłby w tym konkretnym przypadku lepszym wyborem. Więc to jest po prostu nieuczciwe pytanie. To jest tak samo, jakby zapytał, co jest lepsze, Illustrator czy Photoshop. No. To jest generalnie ta sama różnica. Mm -hmm. to są dwa kompletnie różne światy. Jedno i drugie tworzy Ci grafikę obrazek, który widzisz na ekranie, ale filozofia pracy jest kompletnie inna. A z filozofii pracy wynika architektura programu, z, mm -hmm. z architektury programu wynika co i jak możesz w mm. nim zrobić. Więc e, tak czy inaczej, jeżeli zadałeś to pytanie e, z intencją, mm, czego powinienem się bardziej uczyć, niestety, sorry, Kucz się jednego i drugiego, mhm. bo jedno i drugie ci się może wcześniej czy później przydać. Zgadza się. Na zasadzie, że będziesz potrzebował tej umiejętności, żeby znaleźć pracę. A jeżeli nie, to mhm. sposób myślenia w jednej aplikacji, jeżeli doskonale rozumiesz, jak ona działa, możesz zaaplikować w drugiej aplikacji, mimo że ta druga aplikacja nie ma tych samych mhm. funkcjonalności, to ta pierwsza. To jest szeroki świat, to nie jest łatwe pytanie. To tak jest. Znaczy wiesz, co, o ile, wydaje mi się, że o ile można w jakiś tam sposób porównywać Resolve i, yy, i premierę Mhm. to tutaj Fjurzyna i Aftera, tak jak mówisz, absolutnie, no, znaczy, no da się w pewnych miejscach porównać, ale nie... nie no ja nie, się nie, nie. akurat na tym najbardziej skupiłem, mhm. bo w Rizolwie montowałem dwa razy w życiu może. Więc Wiesz jakby... to Resolve, Resolve w, tej chwili, w tej chwili w wersji 15, napra... no bo tak jak mówisz, w pewnym, znaczy przez długi czas Resolve był programem tylko do koloryzacji. Zresztą ludzie, mhm. którzy montowali w premierze, w, w, wypluwali to do Resolva i koloryzowali. Tego, więc tak jest, jakby... i, ko i koloryzowali. W tej chwili 15 naprawdę ten ten Moduł montażowy jest naprawdę przyzwoicie zrobiony. Działa to stabilnie, okay. działa to naprawdę nieźle, nieźle szybko, więc, więc warto z tego skorzystać, tym bardziej, że jest to darmowy w pełni program. No, a premier hmm. potrafi niestety się wywalić, ale znowu nie hmm. dlatego, że jest głupi premier, tylko dlatego, że niestety dokładnie są tak. użytkownicy, użytkownicy, są Dokładnie są Dokładnie często. tak. Więc, ty, więc jakby tutaj, to, to, to, o czym wspomniałeś, jest też bardzo ważne, że jakby premier za od zawsze był programem do montażu. I mhm. w tej chwili ma lumetri, ma i, ma, i, ma, lat bagażu, i ma 20 lat. Bagażu, ale bagażu również doku. doświadczenia. No tak, tak. tak. Bycia programem do montażu. Tak, tak, tak. Ale właśnie to, co chcę powiedzieć, że właśnie, że to jest program, który przede wszystkim był do montażu, czyli do składania z kawałków filmów jednego dłuższego mhm. filmu. Tyle. Wycinania i tak dalej. I zostały do niego w pewnym momencie dodane i są dodawane kolejne elementy, tak jak jakoś lumetri i inne, zabawa kolorem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak, a. Resolve to jest program, który przede wszystkim był do koloryzacji. W tej chwili dodano do niego moduł do montażu, który mówię, w 15 jest naprawdę przyzwoicie zrobiony. Ale no, też nie jest bez wad, nie oszukujmy się. Choć też sporo widzę takich, przepraszam jeszcze jedno zdanie, sporo Ale. widzę takich już deklaracji. Znaczy z jednej strony deklaracji, a też nawet ludzi gdzieś tam, którzy wcześniej mocno pompowali premier, premier, premier, że teraz... 50 powodów, dla których przesiadłem się na Resolve. Jak dla mnie jedyny Jeżeli ja widzę jest... gdzieś hmm? jakiś komentarz albo artykuł i ktoś mówi, że, że Resolve jest lepszy od Premiera i to jest wszystko, co powie, to, to ja nawet z taką osobą nie chcę wchodzić w dyskusję. Zgadza się. Jeżeli powie mi Resolve jest lepszy od Premiera, bo mhm. zrobi listę trzech punktów tak. z kontekstem, bo wiecie, ja najczęściej robię taki typ pracy, to może mieć rację mhm. w tym kontekście. To nie jest łatwe pytanie. To jest tak samo, jakbyście zapytali, jaki samochód jest najlepszy. No błagam, no to, to, to... dla mnie najlepsze Czerwony. są kabriolety. Uwielbiam kabriolety i po prostu jak ktoś mi powie, że u, ale ten mniej pali, u, ale ten po prostu ma lepszego, nie ABS-a czy ma jakiś komputer pokładowy, coś. Walić to. Ja lubię sobie otworzyć dach, jak jest lato i po prostu dla mnie kabriolety są najlepsze. Ale jest mnóstwo osób, które się z tym nie zgodzi. Powiedzą, Eee, stary kryzys wieku średniego. Szanić. Kupiłem pierwszego kabrioleta 6 lat temu. Ciężko powiedzieć, żeby to był kryzys wieku średniego, I, i, i, i to jest to. Uwielbiam kabriolety. więc to jest ta sama dyskusja, mm, tak naprawdę. Tylko w innym kontekście. Zgadza się. Trzeba na będę krzyczał. Mm. Kobieto. Fajki. Alkohol. Hu, dobra. Już jestem. Okej. Okay. Nie. Znaczy nie, tu się absolutnie z tobą zgadzam, to, to, to, to absolutnie, absolutnie prawda. Co też jest ciekawe, motoryzacyjne porównania też często je stosuję, mimo tego, że na samochodach się absolutnie nie znam. Tak, no ja dokładnie tak samo. Ja, ja, ja, ja mniej więcej mam proste zrozumienie tego, jak rzeczy działają. No tak. Znowu, dygresja, miałem taką historię, że jechałem, słuchać. najlepszy samochód dla mnie, niestety mm. nie cabrio, do dzisiaj to jest, uwaga, Matis. Okej. Okay. Matis, ja pierdzielę, to tak samo jak Polones. Wszystko można naprawić śrubokrętym i młotkiem. Okay? W dowolnym momencie trasy, cokolwiek się spierdoli, bierzcie młotek, śrubokręt, kawałek drutu, walniecie trzy razy naprawione okay? i dojedziecie tam, gdzie macie dojechać. Z elektroniki, która jest mądrzejsza od Was. Mhm. To, je, to jest klucz, żeby elektronika nie była mądrzejsza od Was. E, nie mam pojęcia o samochodach, natomiast wiem mniej więcej, jak działa silnik spalinowy, mhm. Wiem mniej więcej jak działa skrzynia biegów. Budowałem kiedyś z Lego skrzynię biegów, więc okej, okay, mam level ekspert po prostu w tym momencie. Dokładnie miałem coś takiego, jechałem zimą, stałem na światłach, pamiętam, więc wrzuciłem sobie na luz, żeby noga się nie męczyła na sprzęgle. I chcę wrzucić bieg, jak się zielone zapaliło. Szczęście, że to był środek nocy, ale nieszczęście, że było cholernie zimno. Więc wrzucam jedynkę, jadę, chcę wrzucić dwójkę, Jadę, chcę wrócić trójkę, pff, dźwignia zostaje mi w ręku. Prawie. Po prostu próbuję ruszyć i mhm. patrzę, że jest stalny luz, że nic się nie zmienia. Samochód został mi na trójce i nie mogę, zmienić, nie mogę zmienić biegu. Dźwignia chodzi luźno, a biegu zmienić nie mogę. Więc myślę sobie, kurde, środek nocy, ja jestem gdzieś w szczerym polu, nie mam zielonego pojęcia, no ale co, robię to, co każdy użytkownik robi. nie? I wychodzę na zewnątrz, otwieram maskę, nie wiem mhm. po co, bo nie mam pojęcia co by zrobić ale otwieram maskę, bo tak się robi no tak, I do widziałem się robi... w filmach, że tak robią więc. no dokładnie tak widziałem, że ludzie piszą, że trzeba cash wyczyścić jak coś nie działa, no. to była sama sytuacja ale otwieram, otwieram maskę i myślę, kurna drodza, co ty robisz no dobra, wracaj, co się stało jedziesz, jedziesz zmieniasz bieg, zmieniasz bieg, zmieniasz bieg i nagle nie działa nic nie gruchnęło nic nie zgrzytnęło skrzynia biegów, ok, zębatki, koła, coś mm -hmm. tam, gdyby, gdyby coś się przerwało, to albo byłoby jakieś szarpnięcie, byłby zgrzyt, byłoby coś takiego. Nic takiego nie było, po prostu nagle dźwignia została mi w ręku. Więc coś znacznie mniejszego, mało mm -hmm. ważnego musiało nawalić, co zakłóciło cały łańcuch przyczynowo-skutkowy, który prowadzi do zmiany biegów. Więc myślę sobie, no dobra, co zrobić? Wychodzę jeszcze raz do tego samochodu yy, i zmieniam biegi. Mhm. Jedynka, dwójka, trójka, inaczej, jak ustawiam dźwignię w tą pozycję mhm. i patrzę, czy, to, czy pod maską coś się zmienia. Nie miałem pojęcia, żeby myśleć, że tam coś będzie widać, czy się zmienia, ale zauważyłem, był tam taki drążek, który normalnie powinien był się przesuwać mhm. To była, to się jakoś technicznie nazywa, nie pamiętam jak dokładnie, ale był drążek, uwaga, jeżeli ktoś y, y, y, poniżej pełnoletności nas ogląda, to nie jest żadna sugestia, był taki drążek, który miał tutaj drugi drążek w środku i ten drugi drążek w środku chodził luzem, mm -hmm. gdy ja zmieniałem bieg. Zauważyłem, że jak zmieniam bieg, to to wystaje, a chyba mm -hmm. powinno się poruszyć bo się przyglądam i tam jest taka dziura, przez którą przychodził drut i ten drut po prostu puścił, mm -hmm. po prostu pękł. Więc mówię, kurde, jest mi potrzebny kawałek drutu, żeby chociaż dojechać do domu i tam czymś zatkać. Drutu nie miałem, skąd miałem mieć drut przy sobie, żeby włożyć, ale mówię sobie, mam radio które nie działa, więc mam antenę. Mhm. Może upierdolę tą antenę i po prostu tam wetknę. I zanim się z za dokładnie zabrałem, to był taki mróz, antena była zardzewiała, że prawy została mi w ręku. Mhm. Więc włożyłem kawałek tego, tej, tej anteny. Idealnie pasował. Jakie to było cudowne uczucie. Idealnie pasował, włożyłem tam, był króciutki fragmencik tego drutu. Włożyłem, ułamałem i dojechałem do domu. Mhm. I generalnie było pięknie. Mówię, dobra. Parkuję samochód, rano jadę do warsztatu, albo wezmę po prostu kawałek drutu z, z warsztatu w garażu, mm -hmm. owinę tak, i po prostu będzie działać. Paradoksalnie zachciało mi się jeść. Więc mówię, dobra, skoczę sobie jeszcze do maka. Więc wychodzę z domu, jak już zdiagnozowałem problem, byłem z siebie mega dumny. Mówię, o ojcu opowiem, o, o stary, naprawiłem samochód sam. <śmiech> Ojciec jest magik samochodów. samochodu. Mm. Więc wracam do samochodu. Mówię, dobra, wrócam wsteczny i znowu to samo. Mówię, dobra, pewnie został mi, pewnie, pewnie ten kawałek drutu, który włożyłem z anteny, przestał działać z powrotem, nie wiem, rozkruszył się czy coś. Mhm. Patrzę, trzyma się. Ale tym razem, uwaga, stała się w ciągu tego samego dnia, w przeciągu dwóch godzin, ta sama awaria, tylko po prostu w innym miejscu. Mhm. Tam jeszcze jeden taki stworzeń, czy cokolwiek innego, gdzie był kawałek drutu, który wszystko trzymał w kupie i one, że jako że były założone w tym samym czasie, tego samego roku produkcyjnego, zardzewiały w tym samym czasie i w tym samym czasie po prostu puściły. Mhm. I niestety do tamtego kawałka się nie mogłem dobrać, musiałem zdemontować całą skrzynię i to już, to już musiałem prosić o pomoc, a poza tym było ciemno, no, ale no, Tara! Nie, no, absolut... I znowu, nie wiem, skąd w tą dygresję wszedłem, mm -hmm. ale była fajna, więc proszę Nie no, bardzo. mówimy o, mówimy, <śmiech> mówimy, <śmiech> <śmiech> <śmiech> mówimy o zrozumieniu, zrozumieniu tego, jak coś działa, tak? O właśnie, widzisz, no. No. Wiesz co, to ja mam dokładnie to samo, tak jak wspominałem na poprzednim spotkaniu, <śmiech> jeśli chodzi o moje hobby. Jednym z hobby jest strzelestwo pneumatyczne, ale też gdzieś tam dłubanie w tych, w tych wiatrówkach. I, i, I też często dostaję pytanie, że właśnie no gdzieś tam rozebranie czy zrobienie czegoś w środku jest trudne, bo coś tam, bo spust jest skomplikowany czy coś. No, no nie, to są naprawdę prymitywne, proste urządzenia mechaniczne, tak? System, kurczę, cylinder, tłok, sprężyna, no tam nie ma jakichś cudów w filozofii, Ale tak? Wystarczy no... go zrozumieć. Dokładnie to samo jest w animacji. Mhm. Ja wielokrotnie, jak, jak prowadzę zajęcia, to zauważyłem... A... Pokazuję jakoś animację kursantom, zazwyczaj pokazuję im pierwszego dnia totalnie zielonym, którzy przychodzą na tak zwany moduł pierwszy, mhm. który potocznie jest nazywany podstawowym. Uwaga, zaznaczam, on nie jest podstawowy. Podstawy to jest pierwsza godzina pierwszego dnia, czyli gdzie trzeba kliknąć, żeby coś tam się stało, a reszta jedziemy po całości po prostu. Jedziemy po całości, to nie jest moduł podstawowy. Osoby nawet, które mają 5 czy 6 lat doświadczenia, mhm. namawiam, żeby przybył na moduł podstawowy, on mówi: nie no stary, ja już sześć lat pracuję, co będziesz mi tłumaczył, jak się prekompozycję <śmiech> robi? Przyjdź, <śmiech> przyjdź, zobaczysz. Jak się okaże, że wiesz wszystko, to z tobą potajemnie przed całą resztą grupy będę robił moduł drugi. Eee, w każdym razie, od czego zacząłem? mówiliśmy. No ja zacząłem o tych wiatrówkach i o, i o tym, jak, jak coś działa. I o tym, że to jest proste o, o, o. urządzenie mechaniczne ty zacząłeś o kursie swoim. I o tym, że to tłumaczysz, że z animacją jest to samo. A, no właśnie, z animacją jest to samo, sorry. Z animacją jest to samo. Wiele osób, które nie mają o tym pojęcia, patrzą na jakąś animację i mówią, ja pierdziu, mhm. jak oni to zrobili, w ogóle wow, tu się tyle dzieje. I tu jest sekret. Tyle tam się dzieje. Ale tam się tyle dzieje ultra mega prostych mhm, rzeczy. Mhm. To jest jedna prosta rzecz, zawinięta w drugą prostą rzecz, Absolutnie zawinięta tak. w trzecią prostą rzecz, i ta potrójnie zawinięta, prosta rzecz jest duplikowana 60 razy. Tak przez co jest. dzieje się tak wiele, że osoba, która nie ogarnia, po prostu nie ogarnia. Więc to próbuje. Wyjaśnić. Koniec dyrekcji. Przepraszam, Dokładnie. że przerwaję. Dobra, I słuchaj, nie, to, to wiesz co teraz tak. Dwa, znaczy dwa krótkie pytanie, jedno podsumowanie, jedno krótkie pytanie. Znaczy, ja znam odpowiedź na to pytanie, ale może ty się do tego ustosunkujesz. <głos> Łukasz Wosiewicz na Facebooku. Witam, witam. Jeśli chodzi o After Effects, to czy można zastąpić pl plugin Sure Target, to jest z Copilot, bo w nowszych wersjach Aftera nie działa ta wtyczka. Eee, można po prostu ekspresją, bo to jest dokładnie to co Sure Target robi. Uh, nie wiem, że w najnowszych wersjach nie działa, bo nie używam produktów stamtąd. Ale przepraszam, twoja kamera też ma problemy z działaniem w nowszych wersjach. Uh, I niestety będzie miała problemy z mhm. działaniem. To jest temat, który miałem nadzieję, że nie wejdziemy w niego i nie chcę go dalej nie, poruszać, ja tylko, ale... tylko to, to... nie, ja tylko zaznaczam. Nie, Ja tylko mówię, że od dwóch lat ja mam wersję, która nie ma tych problemów. Mhm. Hmm. Od dwóch albo od trzech ale niestety jestem z pewnych powodów zablokowany mm -hmm. przed możliwością opublikowania tej wersji. Więc mm -hmm. jeżeli ktoś bardzo chce, niech się do mnie odezwie i dostanie tą wersję, która nie ma tego problemu, która wyszła w momencie, gdy wyszła wersja 2019, mm -hmm. gdzie znowu zmieniono silnik ekspresji, tak jest. co przeskadza tylko wyjadaczom takim jak my, a zwykłym zjadaczom ekspresji, którzy tylko piszą różnicy 3 razy mm -hmm. 20 to nie robi żadnej różnicy. I niestety, no mam wersję od dwóch czy trzech lat, która będzie działała zawsze i wszędzie i nie ma tego problemu. No, ale niestety opublikować jej nie mogę mm -hmm. z powodów, których wymienić mm. również nie mogę. Jakieś to mnie nie bardzo nieszczęśliwia. Przepraszam, co mamy? Zakłócenia? Marcel? Zakłócenia, tak. Dlaczego? Tak. Jakie? E, albo to u mnie coś nie tak było. Okej, okay, nie wiem. Dobra, Bo w, w, mi zaczęliście w, przerywać, przyspieszyć i zwalniać. Tak, to dziwne. W, ja w każdym wyjąć, razie będziemy i tak to, za chwilę niedługo kończyć, więc, y, więc to. Znaczy, w każdym razie jakby odpowiadając krótko, y, czy jest jakiś. Czy jak, może, jakoś można zastąpić plugin SureTarget. Target? Jeśli ktoś szuka odpowiednika, że powiemy teraz, że jakiś jest, jest plugin SureTarget, Target, y, no to nie ma drugiego plugina, który robi dokładnie to samo, co SureTarget. Target. To tak? ja już ci powiem w takim razie jedna linijka ekspresji. No ale nie, ale nie ma platina. Linear, otwórz okrągły nawias, napisz time, przecinek, e, napisz 0,100, przecinek, przecinek, i teraz wpisz pozycję pierwszego miejsca, w które chcesz wejść, przecinek, pozycja drugiego mhm. miejsca, w której chcesz wejść, co, ja nie wiem, czy ty... zamknij okrągły nawias, masz short target. Wiesz co, ja nie wiem, czy ty, czy ty w którymś swoim live'owym tak? gdzieś tego nie pokazywałeś, to nawet potem, bo, bo wiesz co, ja, ja to pamiętam, bo potem e, uh -huh. e, ty, ty jakby komuś odpowiadałeś na pytanie, linkowałeś ten film i ja dopiero potem go zobaczyłem, dokładnie o tym samym problemie chyba mówiąc, z, z uh -huh. tego co pamiętam, tylko nie w przypadku short target, tylko jakby... Znaczy... Ja nawet nie pamiętam, ale w ja potem tak. ja potem ja potem ch, potem gdzieś to komuś linkowałem, także na pewno ty, ty ty gdzieś już o tym mówiłeś. Uh -huh. No. Także to jest odpowiedź. Dobra, słuchajcie, gadamy prawie trzy godzinki. Wiem, że to dla nas mało, Cudowny. ale myślę, że w tej chwili już nikt nas nie słucha. Ja Mam no się nadzieję, że w audio, w audio nas coś odsłucha, ale nie wiesz, nie wiesz co? Jerzy, będziemy kończyć z tego względu, że z tego względu, że to dopiero jest szósty nasz podcast i nie chcemy zamordować ludzi <grym> drugim nie gadaniem. Nie przeginać. Tak, dobre. także, ale myślę, że Zaproście to... Zaproście mnie znowu następnym razem, hmm. może nie za tydzień, tylko za dwa albo za trzy. Chętnie hmm. pogadam z wami jeszcze raz, bo to jest super ekstra przyjemne, fajnie jest pogadać z ludźmi, którzy są również z branży mające do powiedzenia aktualizują je, jeżeli chodzi o seriale, <głos> na które nie mam czasu, więc z przyjemnością sobie coś pooglądam i z Wami jeszcze raz pogadam. No myślę, że na pewno, znaczy no jestem pewien, że, na, że, że będzie więcej takich spotkań i może nawet będą jakieś takie specjalne poza regularnym, regularnym mhm, terminarzem, ta. takie dłuższe właśnie posiadóweczki, tak jak sobie tutaj robimy bez jakiegoś bardzo ważnego wielkiego tematu, tylko posiadówek, gdzie będziemy sobie gadać. Ale teraz na koniec, Jerzy, gdzie Cię można zobaczyć, Zobaczyć, gdzie Cię można obecnie oglądać, czy robisz jakieś, czy przygotowujesz jakieś, nie wiem... Yy, czy przygotowujesz w kontekście, że planujesz w najbliższych, nie wiem, miesiącach wydanie, nie okay. wiem, kursu, paczki, pluginu, skryptu... kurs to yy... planuję wydać tak samo długo, jak planuję wydać, jak planuję zaktualizować stronę. Okay. Tak? Jak będzie strona, to będzie wszystko okay. inne. Nawet, okay. może, nawet być może będzie książka na temat ekspresji, nie okay. obiecuję, ale być może będzie. Od lat planuję serię na temat każdego efektu w After Effects, jaki istnieje. Natomiast kiedyś policzyłem, ile by mi zajęło optymistycznie zrobienie tutoriala mhm. pięciominutowego na temat każdego efektu i wyszło mi dwa lata. W momencie dwóch lat wychodzą dwie nowe wersje albo trzy nowe wersje mhm. After Effects, gdzie te efekty się zmieniają, więc potem zmieniłem pomysł na efekty, z których najczęściej korzystam, z których mhm. Wy nie korzystacie. I to chyba ma większy sens, mhm. więc może to zrobię. Natomiast zawsze, uwaga, zaznaczam, mamy marzec 2019 roku. Niektórzy z Was, którzy jakoś tam być może mnie śledzą, co mi oczywiście bardzo sklepia i bardzo Wam dziękuję za uwagę co odnośnie moich poczynań, wiedzą, że raz w miesiącu zawsze w ostatnią sobotę miesiąca, więc data się zmienia, ale to jest zawsze ostatnia sobota miesiąca, możecie się ze mną spotkać na blisko 8 godzin, albo trochę mniej, albo trochę więcej. Generalnie od godziny 18 aż do zamknięcia lokalu, który też się potrafi zmienić. Obecnie jest to Garażowa 4 w Warszawie, czyli tak zwane Disco VR. Tam się możecie ze mną spotkać, zupełnie za zafrico, Przyjść z laptopem, co polecam, albo przynajmniej z pendrive'em i z jakimś swoim projektem, z którym macie problem, albo coś nie wiecie, co wyszło. Ja tam siedzę od godziny 18 do zamknięcia lokalu, disco VR Garażowa 4. I po prostu możecie przyjść i pogadać ze mną najnormalniej. Uwaga, stawiam pierwsze piwo. Oficjalnie rzuciłem to w, w, w eter. Pierwsze piwo na mój koszt, pierwsza pizza zbiurowa na mój koszt, reszta to wszyscy we własnym zakresie, więc możecie wpaść, przyjechać. Zachęcam, żebyście wpadli, pogadali ze mną. Poza tym e, regularnie, obecnie, na dzień dzisiejszy, e, prowadzę szkolenia w IT Media, czyli itmedia.pl. Itmedia.pl, tam znajdziecie... Tutaj Emil wyświetla właśnie stronę. Mm -hmm. Wpadniecie, Emil wyświetla właśnie stronę, wpadniecie, tam są informacje kontaktowe, są różne szkolenia, prowadzę chyba obecnie tam 9 różnych szkoleń, to będzie After Effect moduł pierwszy, After Effect moduł drugi, After Effect moduł trzeci, do tego będzie y, Premier Pro i sztuka montażu filmowego, moduł pierwszy, drugi oraz pakiety z elementami Aftera, do tego będzie Cinema 4D, moduł pierwszy i drugi, do tego będzie trakowanie to jest tylko jeden moduł, są chyba dwa dni, o ile pamiętam i do tego jeszcze jest korekcja i gradacja koloru, też chyba dwa dni. Generalnie szkolenie jest mnóstwo, tam zadzwonicie pod numer telefonu, tam są miłe panie, które odbiorą i wam powiedzą o co chodzi. Na dzień dzisiejszy tam, na formalne szkolenie, możecie się ze mną spotkać, przy czym zaznaczam moja pierwsza lojalność i pierwsza miłość jest, moi drodzy, do was, do osób, które chcą czegoś się ode mnie dowiedzieć chcą mi zadać pytanie, są faktycznie zaangażowani w swoją sztukę, więc firma oczywiście może się zmienić, chociaż mamy bardzo dobry układ, bardzo nam się dobrze współpracuje, więc nie przewiduję żadnych drastycznych zmian, wszystko będzie przynajmniej na dzień dzisiejszy, tak jak myślę, tak jak jest, więc tam możecie mnie szukać, a jeżeli nie, to na pewno znajdziecie mnie na Facebooku z łatwością, wyszukujecie Jerzy Drozda Junior, czyli JR pod koniec, a jeżeli chcecie na jakichś grupach zagadać, co polecam, wybaczcie, czasami przegapiam informacje wysłane prywatnie, bo wiecie, trafiają do tego folderu inne. Czasami nie zawsze to mi od razu wyskoczy, poza tym pisze do mnie 7-8 osób dziennie, więc czasami zapominam i po prostu przegapiam i tak dalej. Piszcie na grupach Adobe After Effects Polska, moja prywatna grupa, gdzie jestem totalnym master administratorem i wszystkim tam zarządzam. Poza tym Samopomoc Filmowa, gdzie jestem moderatorem. Poza tym After Effects, oficjalna grupa Adoboska. Poza tym After Effects, ta sama nazwa, inna grupa, nieoficjalna Adobowska. No Cała masa miejsc, żeby do mnie dotrzeć. Obecnie, na dzień dzisiejszy, marzec 2019, najłatwiejszy sposób, żeby się ze mną skontaktować, to jest Facebook. I robię co mogę z największą chęcią i z największą przyjemnością, żeby zawsze wszystkim odpowiedzieć. Nie zawsze mi się udaje. Ilość godzin w ciągu dnia jest skończona, więc nie zawsze daje radę. Natomiast możecie wierzyć, że na pewno wiadomość do mnie dotrze raczej wcześniej niż później i zawsze zrobię wszystko, co mogę, żeby wam odpowiedzieć, podpowiedzieć i przyasystować. OK. No myślę, że wszyscy słyszeli, wszyscy wiedzą. W razie gdybyście nie wiedzieli, gdzie Jerzego znaleźć, możecie pisać też do nas. My wiemy, gdzie wierzy, się ukrywa. Także. Tak jest. No ja z chłopakami jestem w bardzo, w bardzo dobrych układach, w bardzo dobrym e, towarzystwie. Mimo, że widzieliśmy się chyba z Marcelem, myśmy, chyba, czy myśmy się widzieli kiedyś na żywo poza tymi targami zapomnianymi w Łodzi? E, raz na imprezie chyba adobowej. Adobowej, ja adobowej. w razie, razie, tak. Premiera, tam CS4 czy 5 czy coś, może raz. No. Z Marcelem się widziałem to może nie, nie, raz, to, dwa razy. To chyba by, było częście. z okazji premieri, z premiery CC. Mm, jakby chodziła kreatywna chóra. Bardzo możliwe. Jakby możliwe. to wszystko jest jeden grzyb dla mnie, więc nie pamiętam nawet. Eee, no tak, więc, więc eee, jest... Do chłopaków też się odzywajcie, jak będzie jakaś informacja, to pewnie mi przekażą i, i, i wszystko wszystko, tak wszystko zostaje w rodzinie. A jak w końcu się co wszystko yy, Jerzemu poukłada i w końcu wyda coś z siebie, typu strona, typu coś na tej stronie, to pewnie na motionfreaks.pl będziemy o tym pisać, także... Na pewno, nie, tak. Też tak. Emil, się nie, Emil się nigdy nie opiera <grym> e, przeciwko wypuszczaniu w świat i szerzenia dobrych informacji, a ja, się, a ja po prostu mam misję tworzenia dobrych informacji, więc to jest idealne, po prostu... Współpraca. Tak Takie, także jak widzicie, żyjemy sobie tutaj bardzo ładnie, w takiej, jak to się ładnie nazywa, w takiej bardzo zgodnej komitywie. Mm -hmm. e, więc gdziekolwiek się nie odezwiecie, to się skontaktujecie z kimkolwiek z naszej trójki. Dobra, słuchajcie, panowie, dzięki za trzy godziny rozmowy. Plus bardzo Green Room przyjemnie. to jest trzy godziny. godziny. Ja też wam dziękuję i dziękuję oglądającym, słuchającym. Mam nadzieję, że zobaczymy w najbliższym czasie również. Tak jest, także pamiętajcie, pl kośnik poro, tam um, jutro, już pewnie, bo dziś już nie dam rady, jutro y, odcinek, nagranie, mam nadzieję, że uda mi się poprawić audio w tym nagraniu, bo początek był dość kiepski, y, jak się okazało, z naszej winy, z naszej niewiedzy. Y, y, I oczywiście wersja audio podcastowa na wszystkich największych serwisach podcastowych do odsłuchania na pewno z prawidłowym audio bo to mamy jako nagrywane nagrywane także e, dzięki za dziś widzimy się za tydzień środa godzina 20 e, temat lub ewentualnie gość lub co będzie się działo e, bardzo, e, w bardzo skrótowy sposób podamy pewnie w poniedziałek lub może jeśli się uda w najbliższą sobotę także dzięki jeszcze raz panowie cześć wszystkim dzięki. pomachajcie dzięki. dzięki do zobaczenia dobra. trzymajcie się wszyscy cześć. do usłyszenia